Witajcie moi drodzy po długiej, długiej przerwie, chyba w marcu ostatni odcinek mieliśmy podcastu Złoty Tron. Czemu ty pijesz przed podcastem? W sierpniu, 20. A mi ostatnio pokazało, że w marcu. Ale to może na jakichś iTunesach myślę, jak się aktualizowało. No nieważne. E, dobrze, więc witajcie, jest ze mną... Szwagier? Jestem obecny, witajcie. I jest ze mną Wińcu. Siemano. Walczący z internetem na wiaderka. E, także może być ciekawie e, witajcie, słuchajcie w tej chcieliśmy... części Łodzi, gdzie łatwiej o cebulę niż internet albo pierdol. E, chcieliśmy przejść przez od ostatniego czasu, właśnie tutaj od 29 sierpnia mamy artykuł Szwagier tutaj wykonał e, kawałek pracy i przygotował wszystkie artykuły e, artykuły, na które chcieliśmy, o których chcieliśmy sobie pogadać, pomimo tego, że to są stare newsy chcieliśmy o nich troszeczkę pogadać bo dać wam naszą opinię na ich temat i po prostu nasze spojrzenie i nasz komentarz. Ale zaczniemy sobie od tego, co się w ogóle z nami działo w ostatnim czasie. Wińcu, może Ty zaczniesz. Co się działo z Tobą od, załóżmy, że końcówki sierpnia 2021? sierpnia e... walczyłem z IT-lem, walka mnie jeszcze czeka i egzamin. I dostałem awans w robocie, już zrobiłem 30 nadgodzin przez dwa tygodnie nowej posady, więc yy, praca praktycznie pożera cały mój czas, poza weekendami. Hmm. No. no ale zobaczymy, no. Ja coś z hobby robisz? Toś... Pierwsza, pierwsza, pierwsza nowa wypłata w tym miesiącu, więc wiesz. A, to będzie boost motywacyjny w takim razie. No tak, tak, przynajmniej. Mam, mam nadzieję, że będę wiedział, za co pracuję. No, to, to, to jest jakiś plus. Zawsze miło zobaczyć na koncie efekty swojej pracy, nie? To jest. To jest. zwłaszcza, że wiesz co, mam, y, coraz bardziej mnie nachodzi y, taki pomysł, żeby sobie zrobić dioramkę z y, krigowcami mhm. i elementami tego... To się nazywało chyba Wall of Martyrs kiedyś. Tak. tak. Mam ogólnie taką wizję, żeby sobie zrobić... Yy, szwagier, kiedyś sobie zrobiłeś taką yy, podkładkę pod Ultrasów, pamiętasz? Ze stylu Duru czy z czegoś. I zrobiłeś taką jakby drogę rzymską czy coś takiego. Coś było, no, było Tak, coś dobrze, dobrze, Na... dobrze pamiętasz. Mam jeszcze te resztki tego częściowo, to już... Yy ładnie mówiąc zdemontowałem, brzydko mówiąc pociąłem na kawałki, bo tam był po prostu było spienione PCV, które potrzebowałem do mm. innych celów, a tam to po prostu stało i zbierało kurz. Ale tak, to było w ambitnym planie coś do Army Sound Parade, bo to miało rozmiar jednego takiego Tile'a, ale 2. Os... No, 2 na 2 na pewno 120 na 120 cm tak, no, ja, tak. 60, 60, na, 60, 60 sorry. na 60, Faktycznie, dwie stopy mhm. na dwie stopy. Tak. Także tak, no, rozumiem o co ci chodzi, natomiast po pierwsze, gdzie byś to trzymała, a po drugie, czy nie lepiej zrobić w rozmiarze jednej półki w Detolfie? W znaczy, tak, łupakowa. tak, właśnie, dokończę. Plan jest taki, żeby właśnie kupić to wspomniane pod CV, jako podstawkę do tego. I tak jak mówisz, żeby to było troszeczkę mniejsze niż półka, żebym mógł to swobodnie wyjmować, tak dalej. I po prostu jedną z tych półeczek, które mam, a jedną mam, właściwie dwie mam wolne, bo mam jakbym. Z, bardziej z głową porozstawiał sobie te minisy, to mi się spokojnie na nie, dwóch, może trzech zmietrzą. E, przy czym jeszcze część, część półek mi zajmują nie moje minisy, więc jak wyjdą ode mnie, to, e, to mi się z miejsca. Więc ogólnie plan jest taki, żeby sobie kawałek tego Wall of Martyrs, nie, nie cały zestaw oczywiście, ale kawałek tego Wall of Martyrs sobie ustawić. Głównie chodzi mi o te okopy. I taką scenkę rodzajową sobie zrobić, że noc w okopach, czyli powiedzmy kilku gości tam w okopie stoi na warcie, jeden gdzieś tam przechodzi z czymś i reszta chłopaków stoi sobie w koło ogniska. Są takie fordżowe jeszcze modele krigowców, którzy są tak nazwijmy to w stanie spoczynku, także lasgan na ramieniu jacyś tam siedzący i tak dalej, i tak dalej, więc może by mi się udało gdzieś jakieś czy dodrukowane, czy, czy gotowe kupić z innych systemów albo, albo takie przygotowane po prostu rzeczy typu worki z piaskiem, jakieś ognisko. Street 3D A... printed tylko i wyłącznie. No, no, no, wiesz, beczki na paliwa, wiesz, jakieś aquile aku na tym ponaklejać, które gdzieś tam. No mamy. widziałeś to, co linkowałem co z Allegro, teraz wziąłem tych trzech krigowców drukowanych właśnie. No, no, no, no, no. ubason, bo tak? Tak, bohaterski obasą by bardzo pasował do Twojej ramki. no bo jak jest noc w, noc w okopie, to można coś przegryźć, a jest tak. model właśnie, jakbyście chcieli na Allegro, stoi krygowiec z rozpostartym płaszczem i na, w, w tym płaszczu kiemskie. ma powieszone, ma, tak, prawie jak ekspicjonista, ma powieszone kiełbasy, tak. Byłoby jak najbardziej w, w temacie. Wiesz co, szwagier, na szczęście Warhammer pełen jest modeli, które picko pokazują palcem, więc możesz, wiesz, możesz Space Marina nie go postawić, wybierając tego kiełbasę. Bardzo maje <głosy> <głosy> Proszę mi ukroić 20 tych osobnacych De Dewej tą z lewej. Poproszę laskę krakowskiej. Całości czy pokroić. Tak. A co ja mam dupę na <głosy> No, więc takie coś mi chodzi po głowie, więc bym sobie może powoli zaczął kompletować materiały i plus sobie zwyczajnie ołówkiem rozrysował, jakbym to widział, plus wymiary jakieś też bym może pokołował, żeby to jakoś zaplanować, bo nie chciałbym nakupować tego w ciemno i później stwierdzić, dobra, to nie pasuje, to nie pasuje, to trzeba dociąć i sobie robić niepotrzebną robotę, więc chciałbym z tego podejść z głową. Jeśli chodzi natomiast o warsztat, to udało mi się w końcu zacząć e, z tego talizmanu od mojego kolegi, e, model, to się chyba nazywa łowca smoków, czy coś takiego. E, to jest taki śniady gentleman w takiej dosyć lekkiej e, jakby zbroi z łuski smoka, tak to wygl wiesz, wygląda trochę jak barbarzyńca z, z Warcry'a, e, z takim dosyć e, pokaźnych rozmiarów toporem. No, także ciemnoskóry gościu, łysy z dużym toporem i taką zbroją jakby skórzaną z czerwonej smoczej łuski. Więc jakieś tam bazowe kolory na nim położyłem i tyle. Tak. No elegancko. ciebie pro, propozycję prywatną, nie biznesową, więc. E, no. Jak skończysz swój Warband z Warcry'a, to przyjadę z terenami, rulebookiem, wszystkim rozstawimy i zagramy gierkę. Co ty na to? Ogo, dobra. A Ty Szwagier, co u Ciebie? Daj jakiś Mniej więcej krótki update, co u Ciebie? Ja u mnie od sierpnia, znaczy ja to mogę bardzo krótko podsumować. Dead Corp of Creek. I, i w gruncie rzeczy tyle w temacie. Yy, prawie tyle. Znaczy głównie się skupiłem, no raz, że poszedłem na FOMO i kupiłem pudełko Octarius. I yy, jeszcze od tej pory nie grałem w kiltima Jakoś to, tak to, te Nobelsusy Aha, no, no ale przynajmniej ogarniasz rulsy bo robiłeś, Coś udział to... o tym i tak dalej. Już ale... Zapomniałem, co nasze to w ogóle działo. <grych> co Aha. Ty? No nie, to, nie. to spoko, nie. Będziemy się uczyć ode. No ale tak mi się te krigi spodobały z tego pudełka, że jeszcze za dokupiłem dwie kolejne wypraski, żeby mieć 30. No i sobie tam ich dłubię. tam. Docelowo plan jest taki, że będę miał dwa oddziały po 10 zwykłych trupców e... krigowych. Dwa oddziały po pięciu, to się nazywają, grenadierzy. Mhm. Oni mają troszkę inną maskę gazową i taki napierśnik większy. Ostatnio nawet na mini targowisku dokupywałem bicy, żeby mieć te napierśniki i hełmy. Mhm. No i tam dwóch postawiłem na podstawce ze zmodyfikowanym Laskanonem, no to to jest Heavy weapon steam. No i tak, no i aha, jeszcze mamy model też jakoś po kupiłem komisarza gwardyjnego Dziękuję. i temu komisarzowi wystarczy twarz, twarz podmienić na maskę gazową jest krigowy komisar. Więc też, też będzie jakby HQ do, do tej armii, no, a drugi HQ to z Allegro zamówiony, drukowany krigowiec na koniu w takiej pozycji jak ten słynny obraz Napoleona, że koń ma przednie kopieta uniesione do góry i Napoleon pokazuje palcem tam, to takiego krigowca mam. No i oprócz tego jeszcze tego Krigowca z kiełbasą, którego wspominaliśmy i jeszcze Krigowca, który jest modelem, który może zastąpić radiotelegrafistę, a polega on na tym, że ma klatkę z gołębiami i tam siedzi gołąb na tej klatce, siedzi gołąb w klatce i jeszcze jeden gołąb siedzi na hełmie, na głowie. Co też jest jakby no w klimacie, w temacie, no bo w pierwszej wojnie gołębie były używane do ról przekazywania rozkazów na przykład, tak? W sumie nawet tak teraz mi się wspomniało, że w Battlefieldzie jedynce jest taki tryb gry, że trzeba złapać gołębia i no. musisz, musisz tego tak, gołębia pocztowego złapać Nie, nie i wiem przynieść. czy pamiętasz, był taki serial animowany, łap gołębia. Tak, tak, tak, tak. Hanna Barbera, nie? To Tak, Hanna Barbera. <laughs> Zajebista to było. No yeah. tak, no tak. Także Dead Corp of Creek i co jeszcze oprócz tego? W międzyczasie razem z tym Dead Corp Mały Kill Team Marinesów zrobiłem pod nową edycję. Firstbornów, czyli jedynych marinesów, jakich uznaję I w barwach chapteru Raptors, bo zawsze mi się podobał ten chapter, nawet jak zaczynałem przygody z hobby. to blisko 10 lat temu i Wincek miał uświadomił, że jest coś takiego jak Forge World i Imperial Armor, no to oczywiście sobie tam, PDF, przepraszam, pdf przeglądałem, Imperial Armor, no i tam raptorzy byli dosyć prominentni. No i nawet mi się podobali. Oni, no, oni, oni się czy pojawiali chyba w wojnie badam, nie? W Badabie, w Badabie się na pewno przewinęli, natomiast duże skupienie na nich było w tej książce Imperial Armor, gdzie Imperium walczyło z Tau i dostało ciężki wpierdol od Tau i się wycofało z jakiejś tam planety, już nie pamiętam jak się ta książka nazywała, ale po stronie Imperium walczyli właśnie głównie Raptorzy i Dead Corps of Creek, więc można będzie ich postawić obok siebie w gablocy hmm. i będzie to się kleiło. Zresztą Oni podstawki są... tak samo je zrobiłem i w ogóle technikami, tymi samymi ich malowane tam łoszami olejnymi i tak dalej, więc będą się kleić wizualnie. Oni są sukcesorami chyba tych Ravengardów, nie? Dobrym Ravengardów, tak, dokładnie, tak. Hmm. Ciekawe. No a poza tym co, na no, naszło mnie trochę na lotra, także troszkę znowu tam coś tam dłubie przy lotrowych figurkach mhm. i też przyszły mi figurki z Kickstartera, którego zamówiłem sobie w marcu i orientacyjnie miał być w czerwcu, a przyszedł mhm. z tego listopada, Chyba na przyszłość to jest lekcja, że trzeba brać taką no, co najmniej półroczną poprawkę na te Kickstartery, nawet jeżeli to jest yy, kreator, to się mówi tak, twórca kickstarterowy, który już ma doświadczenie i to nie jest jego pierwszy Kickstarter i ma bardzo pozytywne feedbacki z poprzednich Kickstarterów, ale mimo to, no jednak. Ale nie mieli to w terminach, że to będzie tak długo trwało? Nie, nie. Było, było właśnie, że orientacyjnie czerwiec, a mm delay -hmm. test. No ale no okay. też trzeba wziąć pod uwagę, powiedzmy, tak, czasy COVID-a, trudności jakieś z produkcją, bo to było produkowane gdzie indziej, sprowadzane do Włoch, bo to kolej z Włoch robił, także no okej, okay, poprawka wzięta, wszystko spoko. Co prawda jednej szabelki mi nie przysłali, ale stwierdziłem, dobra, już nie będę robił afery o jedną szabelkę, czy tam, nie wiem, w dwudziestu modelach, czyli lub tak? więcej nawet. No i jednego husarza sobie próbnie pomalowałem, jeżeli chcecie, to na moim Instagramie fotka jest, łódzkim manufaktorum, i sobie będę powoli robił drugiego husarza. Tam są jeszcze jacyś tam piechociarze z łukiem, z muszkietem, na berdyszu podpartym. Także tak fajnie w klimacie XVII wieku. Teoretycznie to jest do Mordheimu nie przewiduje grania w Mordheim w najbliższym czasie, ale sobie na półeczkę zrobi. Można jakąś mini-dioramkę, żeby stali, bo to jest jeden zamknięty warband. Nie będę do tego nigdy nic dokładał, więc można sobie pozwolić na coś takiego. Pewnie. I to w gruncie rzeczy tyle. Natomiast od siebie jeszcze chciałbym i w sumie w imieniu nas wszystkich dodać taką małą notkę do naszych słuchaczy, bo w zeszłym miesiącu, czyli w październiku 2021 stuknęło nam 5 lat tworzenia tego podcastu. Pierwszy odcinek był w październiku 2016, także tak? szczególnie, dziękuję, tak, szczególnie dziękujemy tym z Was, którzy jesteście z nami od początku, dziękujemy też słuchaczom, którzy dołączyli później, no i witamy słuchaczy, którzy, dla których to być może jest pierwszy odcinek i zachęcamy do zapoznania się z materiałem archiwalnym, jest tego dużo, jeżeli chcecie, no można śmiało powiedzieć, trochę historii Warhammera Games Workshopu sprzed tych nawet pięciu lat, to też możecie posłuchać. Tych pierwszych odcinków i liczymy na kolejne 5 lat i więcej. No, by. Oby nam się jeszcze chciało. <laughs> I oby GW się mm -hmm. nie zamknęło i nie, nie, nie, nie, nie spowodowało, że nie będzie nam się chciało o tym gadać. No to przejdziemy na jakieś one-page rules albo na coś. <laughs> Zawsze coś Zawsze jakiś pretekst będzie, żeby coś nagrać, nie? Mamy Reign in Hell, mamy inne systemy. Coś tam jest. Znajdziesz. Pewnie, że tak. No dobra, to może teraz ja coś powiem. Co u mnie się działo? Eee, u mnie to przede wszystkim, dla, dla tych, którzy oglądają, no to możecie zobaczyć sobie też na streamach oczywiście, co tam, co tam robiłem, ale ogólnie dużo rzeczy robiłem, bo dużo rzeczy mi się malowało. Pomalowałem... W, może Karadronówka pomalowałem tamtego czasu, czyli... Praktycznie pomalowałem ten starter, który był... nie wiem, jak się nazywa, teraz patrzę sobie... Karadron Overlord, co był battle force, co się nazywał, eee, były takie kiedyś sprzedawane. Eee, Wziąłem się za malowanie właśnie też krigów, yy, orków tych z Kiltima, yy, Black Templarów. no Wiele rzeczy się wzi wzi wziąłem, niewiele rzeczy skończyłem, bo wszystko próbuję robić naraz, ale dużo rzeczy się dzieje. No malują się modele, czasami nie znajdzie i maluję na przykład Battlewagon. w 4 godziny pomalowałem ostatnio. nie? Drugi prawie skończyłem, stoi, muszę tam dopicować go jeszcze i, i będzie skończone. No sporo, sporo, sporo, sporo rzeczy tak naprawdę pomalowałem, ale dużo też materiału wypuściłem. I tutaj y, straciłem trochę balans między y, malowaniem a nagrywaniem różnych pierdółek. Tam bulwarówki tworzę y, w miarę regularnie, tyle, i, i, o boże, w zależności od tego, co GW tam wypuszcza, ale staram się w miarę regularnie. No i wiem, że części nie są, nie mają jakiejś ogromnej oglądalności, ale. Że tak powiem, ekonomia skali tych odcinków jest sporo i widzę, że chyba się podobają, bo są ciągle, kilkaset wyświetleń jest i, i to jest miło. No i co? Tak naprawdę to wszystko chyba, nie? Od tego sierpnia. Nie wiem, co się mogło jeszcze zmienić od sierpnia? Nie kojarzę. Chyba, że wy coś pamiętacie, co, o czym ja zapominam, że u mnie się wydarzyło. Hmm. Nie wiem, nic tak szczególnie nie przychodzi do głowy. Ja ch chyba nic takiego. Nadal, nadal się bawimy w to hobby i chyba, być może mi się wydaje, ale chyba mamy troszkę gorszą opinię o Games Workshopie niż na przykład, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu. To nie, Ech. przez parę pewnych zagrywek. Definitywnie. Chyba y, będziemy w stanie sobie przez tym odcinku sobie przez to przejść i omówić te rzeczy, bo tak. No Workshop... na pewno wypłynie przy okazji omawiania nowości. Nie? Games Workshop zrobił parę... Y... Zawsze, zawsze to była... Jak Kto, ktoś coś powiedział? Najgorsza firma z najlepszym IP. Tak, coś w tym jest. Tak, tak. No. To powiem wam właśnie, bo jeszcze tak z hobbystycznych zacząłem sobie skupywać. Zacząłem. Zacząłem już dawno temu, ale teraz jakby przypomniało mi się o tym i sobie kilka egzemplarzy kupiłem. Starych White Dwarfów. No mhm. bo White Dwarfy miałem powiedzmy od momentu, kiedy zacząłem zbierać, to był lipiec 13 roku. Prawie wszystkie albo wszystkie do teraz. Dwa miesiące temu zrezygnowałem z White Dwarfu, bo już no, przestały mnie zajmować, szczerze mówiąc, tym contentem, który tam jest. Ale zacząłem sobie kupować na Allegro zwłaszcza, czy na OLX stare egzemplarze, które można po 5, 10, 15 zł wyciągnąć. Jak tak się patrzy, no może to jest jakaś taka nostalgia za czasem minionym, ale mimo wszystko, no, jeżeli mamy artykuły jak zrobić, nie wiem, katedrę 40 tysięcy tak, w stylicyce gotyckiej Warhammera z materiałów odpadowych, jak zrobić coś tam, jak zrobić inną hobbystyczną rzecz, stół do grania i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie że kup nasz zestaw terenu taki i taki trademark i nasz zestaw drzewek taki i taki, no i wtedy ci wyjdzie super teren i masz płać, tylko faktycznie no, takie no oddolne, hobbystyczne sprawy, kiedy jeszcze nie byli molochem notowanym na spółce, przepraszam, na giełdzie papierów wartościowych. Tak? Wiesz, jak ja mam problem teraz z White Dwarfem, kupuję go mimo wszystko i będę go kupował, ale mam taki problem, że obiektywnie rzecz biorąc jest to bardzo dobry magazyn, bo jak popatrzysz, masz do każdego systemu coś wartościowego, nie tak jak kiedyś pitolenie głupot, tylko... Jest trochę, wiesz, o, o samym budowaniu systemów, jest jakieś tam ido, ideologii. Już nie jest ulotką reklamową, którą kiedyś był, to tak. no, czas, Prze -prze -przez, Przez jakiś czas, e... jak był szczególnie tym tygodniowym magazynem, to to był katalog. Tak. Ale wiesz, masz Battle Report, masz poradniki malarskie, teraz masz jeszcze ten Masterclass, który tam jest, że już takie zaawansowane techniki malarskie. Coraz więcej Horus, Heresy się pojawia i tak dalej, i tak dalej. Są opowiadania, które się ciągną przez kilka magazynów, które cię, jakby nie było, jest to taki chwyt marketingowy i zresztą stosowany nawet u nas w Nowej Fantastyce opowiadania leciały przez kilkanaście numerów. Czasami całe książki można było sobie skompletować, które zmuszają cię do kupienia po prostu kolejnego numeru, nawet jeśli tylko jest, jest to jedyna rzecz, którą czytasz. Ale subiektywnie patrząc, jest tam tak niewiele rzeczy, które mnie interesuje, że naprawdę bardzo rzadko osiągam. Dlatego nawet przestałem robić przeglądy White Wolfa, bo ja po prostu ich nie czytam. Otwieram, przeglądam kilka artykułów. Właśnie. Patrzę Właśnie sobie. Na ten... dokładnie to samo. I, i, I tyle. I ląduję na półce. W... Czy, nie, czy, le le leży w kiblu. Jak mi się będzie nudziło na kiblu, to wtedy sobie otworzę albo jak będę leżał. Nie jest takiego, że dawniej jak się kupiło White Warfa, to tylko się przyjechał do domu i dobra, zobaczmy. Chociaż przekartkuję, ale zobaczę, co jest fajnego. A teraz jak przyszedł White Dwarf, to. No, położę, przy okazji sobie No i czasami dochodziło do sytuacji, że już miałem następny numer, a poprzedniego jeszcze nawet nie otworzyłem. Nie? No to gdzie w tym sens wydawać pieniądze? A zamiast tego sobie wykupiłem Apple TV Plus i z żoną jesteśmy zadowoleni. Mimo, że oferta wąska to całkiem dobra, kosztuje 5 zł taniej miesięcznie chyba niż White Dwarf. No właśnie, wrócimy do tego, pewnie naturalnie nam wyniknie temat co Games Workshop ostatnio zrobił źle i dlaczego jest teraz bubu i dlaczego powinniśmy być źli, no i sam temat Warhammera, Hatfu, e, dlaczego to jest takie złe. Chyba omawialiśmy już wcześniej, ale no... Mm, nie, nie jednokrotnie, niejednokrotnie. Niejednokrotnie, tak. no Ostatnio zrobili jeszcze dużo bubu, więc... No co, to może przejdziemy sobie do, do, do, do newsów. E, Pewnie, że tak. Jedziemy przez newsy, omawiamy na szybkości, nie e, się rozwodzić. Tak, jedna rzecz, podzieliliśmy je na tematy, więc postaram się, powrzucać, postaram się, żeby były powrzucane segmenty, więc jeżeli będziecie chcieli słuchać o 40, o Sigmarze, o tam innych rzeczach, które my wybraliśmy akurat, to będziecie mogli w opisie znaleźć sobie te chaptery, jak to, czy rozdziały, jak to się teraz ładnie na YouTubie nazywa i będziecie mogli sobie przeskoczyć do konkretnego obszaru. A teraz zerkniemy sobie na wiadomości, które szwagier przygotował z kategorii Warhammera 40 no, i mamy pierwszy Sandy. Czołowy, czołowy system GW. Tak. No i mamy. Ok, niektórzy by się kłócili, że Sigma, mój drogi. E... Sprzedaż Nadal 40 jest wyższa. E... No więc mamy pierwszy Sunday z 29 sierpnia 2021 roku. No i tutaj były zapowiedziane Orkasy, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak jest. Kodeks Orków, który wcześniej był dostępny tylko dla tych, którzy kupili to pudło. Biss e... tak. No i co mamy? Mamy Combat Patrol z nowymi devcoptami, które, właśnie, nie wiem czy już się spuszczaliśmy nad tymi modelami, ale to jest bardzo fajnie zrobiony redesign i te modele bardzo pasują do nawet orków z Blackreach'a, wydaje mi się, w sensie jakby się ich pomalowało tymi samymi technikami w te same kolory i postawiło obok siebie, to to jest jedna ładna, klejąca się armia. Przede wszystkim ta devcopta, która jest najbardziej po prawej, w tym wyższym rzędzie po prawej stronie. Dziób jest... ma, ma taki sam jak... Z... Skrzydełka ma takie same, piórka ma takie same, tylko że trzy, nie cztery. Także jest właściwie praktycznie tak. taka sama, tylko inaczej pilot trzyma kierownicę zamiast czterech, dokładnie tak, mhm. i inaczej ale kierownica trzyma... w sumie tak jak w motocyklu trzyma, nie? Tak samo chyba. Tak, tak, tak. tutaj tak. No. Więc ona jest najbardziej podobna, bo one mają takie motocyklowe te kierownice, nie tak, tak się naklejało je. No i kwestia podstawki jest inna, bo tamte to były okrągłe podstawki chyba przezroczyste. Przez... nie Przezroczyste i... podstawki były. W... Przezroczyste masz rację, tak. wiem no i w ten zwykły. Tak, tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj właśnie robiłem porządek e, swoją drogą właśnie ze swoich horkach i wyciągnąłem swoich chyba, kurczę, 13 devcopty. Tak zastanę się, na kiego grzyba mi 13 tak, też Mam 3 devcopty z Black blackricha i malowało się to świetnie. To, by, to były chyba pojazdy, które najszybciej w życiu pomalowałem, bo to był raidbone albo sir już nie pamiętam który z tych podkładów. I no to tak, to tak na wszystko właśnie. Black Panther. Tak, wszystko Black Templar, jak leci, grubo, grubą warstwą. Oczywiście bez zbierania się grubych kropel, no, ale grubą warstwą Black Templara. To, co metaliczne, to LED Belcher. To, co yy, tam miedziane, powiedzmy, to... Yy, Morphol Który z tych miedziany, Baltazar Gold. A, Baltazar borty. Gold. Aha. Na wszystko yy, Agrax, żeby to yy, głębi nadać. I na koniec gąbka Stormhostem. Już nawet nie, nie jakieś i nie drive tylko gąbka. Gąbką nałożony... Ten i, ale daje Ci efekt wiesz, wytartego metalu, zdartej farby, jakichś takich no, motywów ok. nie? i highlightuje wystające krawędzie i to jest cała robota przy tym, a efekt jest naprawdę spoko, oczywiście można jeszcze potem szachownice, ząbki jakieś tam, no bo gofów robiłem, nie? no to jakieś tam ozdoby można porobić, ale super się malowało. Tak, na stół wystarczy, nie? na stół żeby zagrać masz. No, nie, tak wiesz, no, nawet na zdjęciach też brzydko nie wygląda. Hmm. No więc w tym boksie jeszcze dostajemy co? Dostajemy nowego Warbosa w Mega armorce z Big Chopą. Model, którego wcześniej nie było, bo z drugim modele w Mega armorce to miały albo Kill albo Power Clow'y. I ma swojego Gobosa na, na górze, czy Grota strzelającego. I ten Grot całkiem fajnie mi się w grach sprawdzał. No, i mamy 20 chłopaków. No poza dewdradem jeszcze nie mamy 20 chłopaków, nowych chłopaków, i tu jest największy zgrzyt z tymi chłopakami, że no nie można z nich złożyć jednego oddziału takiego. Nie ja tego nie rozumiem. Bo zrobili tak, że jest, masz trzech chyba chłopaków z szutami, sześciu ze slagasami, i jeden nob, jeden z, z dużą bronią i jeden z taką y, chyba specjalną jakąś bronią, się dobrze kojarzę, nie pamiętam jakoś tak. E, jeden z Rokitą, tak? Mam jedną z Big jeden z Rokitą. I żeby tak naprawdę złożyć sobie oddział takich kolesi, którzy są biją się, czyli mają te slaga czopa to musisz kupić chyba z sześć boksów Combat Patroli. <grych> Jeżeli no, chcesz... Standardowa praktyka. Właśnie, bo to tam, są, to, to są monopauzy, prawda? To są wszystko monopauzy. Masz dwóch kolesi z każdego no takiego, z takich samych. Nawet jak zobaczysz na nobów w prawym dolnym rogu i w lewym górnym pod DevCop to są dokładnie ta sama poza, tylko masz zmienioną rączkę. Z Powerclaw zmienioną na zwykłą rączkę i z Big Chopy zmieniony na szutanie. nie? Lecz na slagę. A czy wiesz, bo to. Pytanie, czy to będzie też sprzedawane jako oddzielny boks bojsów? Tak, już jest, już jest. Co? tak. Ja ja myślę, już tak. Jest. I to jest tak. do, dokładnie to samo, to to słabo. Tego, tak? tego nie wiem, tego Jeśli ale chodzi prostu... o bojsów w starterze mm. stary, mm. tak jak masz, Kombat Patrol jest w założeniu takim quasi-starterem mm. dla armii orków. No to Black Blackreach miał to samo, że tam też wszyscy byli monopols i wszyscy mieli slaga i chopa i, czapa, i, dwóch tak? z, I dwóch z big shootami, tak? Także tam też nie było super wyboru, no ale powiedzmy, że to był starter, natomiast jeżeli masz już box Trupsów twojej piechoty głównej, jakby rdzenia twojej armii, no to to już powinno mieć opcję, nie? No, powinno mieć, tak mi się wydaje też. No i ogólnie, hmm. fajne modele, ale mają swoje wady, niestety. E, co tam jeszcze wyszło? A wyszli... E, tutaj chyba pół pudełko, wyszło Snaga Orks i to są też fajne, bardzo fajne modele, bardzo mi się podobały, bardzo fajnie mi się ich malowało. Natomiast ja już mam tych orków tyle, że już po prostu och, nie wiem kiedy ja to wszystko skończę. E, no i tutaj mamy Bisnaga bos, e, który jest no, przekozak modem. może chyba, chyba przyznacie, nie? To dla mnie troszkę cierpi na syndrom szefa Castodesów z Forja. Yy, że po, po prostu tego wszystkiego jest trochę za dużo i trochę ginie. Gdyby głowa nie była na jasnozielony pomalowana, to byś nie mógł jej wypatrzeć w tym Czy znaczy problem z tym modelem jest, jest taki, że on wygląda, jakby siedział na kiblu? I na Bossa jest to. On mimo wszystko jest dużym modelem, ale jak popatrzysz, to zwykły boj mu sięga tak gdzieś dotąd. To do oczu mu sięga zwykły boj. A on powinien być bossem, więc on powinien być tu... A On powinien mieć tutaj gdzieś głowę. No, no. wyższy, powinien wyższy, być... wyższy. No. Szczególnie, że mogą teraz robić takie przekozaki. No, prze no z Word jest to reedycja starego modelu. Fantastyczne, fantastyczny ten model. Jest mi się bardzo podoba. Nawet go odpicowywałem ostatnio na którymś streamie. No i <śmiech> chyba największy hit e, tego, e, te, tego releasu, to są Squeak Holders z hog Boysi, z nobem, z Hog nobem i to jest po prostu przekozak, słuchajcie. To ta jednostka, jeżeli chcecie teraz składać orków i kupicie sobie ten box jeden, dokupcie sobie, kupcie cztery pudełka, po prostu, kupcie cztery pudełka tego i tyle. I macie rozpiskę taką, że no, ludzie będą płakać po prostu. Dlaczego? Y no, to nie, nie, nie rozgadując się, y ta te jednostki, tych nobów, bierzecie bez wkładania jej fork chart. Możecie ich czterech wziąć, po dwóch na każdy oddział trzech kolesi. To oni rozdają, Ono rozdaje mortale, to rozdaje mortale, oni wbijając się rozdają mortale. Nie składacie tych trzech kolesi w jeden duży oddział, 12 tylko robicie cztery małe oddziały po trzy. Każdy z tych oddziałów robi swojej tam ileś mortali, każdy nob robi swojej ileś mortali i z każdego oddziału po jednym z bombie w oddział, który chcecie po prostu zdjąć. Słyszałem na turniejach, że trzy czy cztery te oddziały zdejmują najta w jedną turę. Bezproblemowo. Biorąc pod uwagę... Chcesz powiedzieć, że jeszcze tego nie znerfowali w tym ostatnim faQ? Nie, bo musisz nie, bo musisz kupić cztery pudełka, stary, po 150 zł. No, w w sensie jest... Dlaczego mam jeszcze za mało, za mało ich się sprzedało. Jak Chyba się sprzeda tak. odpowiednio dużo, to poleci nerw. Moim zdaniem nerw powinien polecieć od razu. Jeden NOP na jeden oddział. Bo w tym momencie możesz kupić cztery pudełka, żeby wystawić sześciu, Czyli z dwóch pudełek, czterech nobów. No i co masz zrobić z tymi pozostałymi sześcioma? No potrzebnych masz, tak? Więc to powinni znerfić, żebyś mógł, żeby bardziej się to opłacał, żeby jakoś to sensownie było, nie? Bierzesz tych trzech kolesi za każdy, każdy z tych oddziałów możesz tego wystawić, nie wpakując go w slot i już, nie? Mm. Bardzo fajna jednostka w ogóle. No modele, świetne. Tylko, że niestety też monopozy i to wszystko wygląda tak samo. Dwa oddziały mam i wyglądają identycznie, nie? Kolesie. No cóż, Battle Wagon wyszedł. Nowy, w cudzysłowie, bo wyszedł po prostu ripak taki, że jest Battle Wagon i defrola wrzucona od razu do zestawu. Bardzo miło, szkoda, że y, ja nie mogę znaleźć swojej defroli, którą gdzieś kupiłem. Mam w wypraskach. No i poza tym. Sorry, pamiętam, mam takie skojarzenie z początku, jak się poznaliśmy, jak przyszedłem do roboty w Fujitsu Aha. I pierwsze, co mi pokazałeś na swoim blogu, co ostatnio skończyłeś, to była właśnie defrola, którą hmm. chyba robiłeś z rolki po papierze, to ale to już coś takiego. Po filmie, jakimś po skasy i tak dalej. Ostatnio nawet na stream, jak malowałem ten Battle Wagon z tą defrolą, tam coś odpicowywałem, to ktoś, jeden z doświadczonych horkowych graczy mówi, że przecież masz defrolę, Ja mówię, ale to jest moja samoróbka. I powiedział, o kurde, no to zajebiście wygląda, nie. Nie no bo była zrobiona solidnie. No wtedy mi się jeszcze chciało robić konwersję. <grych> no, ale tak. No i mamy jeszcze ostatni do orków fajny teren. To jest Big Boss, nie, Big Ed Boss banka, czyli taki bastion orkowy, cztery big szuty, hailer jakiś tam, który coś można jakieś tam no, rozkazy rzucać. No i bardzo fajnie. Bardzo fajnie pasuje do tych terenów z Oktariusa Mm -hmm. No i ja się nie mogę doczekać, aż w końcu wszystko pomaluję z, z tej serii i będę miał jeden ogromny, duży, orkowy stół. I zobaczycie na nim nie jeden Battle pot. Będzie co, totalnie, stuprocentowo orkowy. Znaczy, jeżeli pamiętasz, to będziesz miał jeszcze ode mnie tereny z Octariusza, jeszcze ci ich nie przywiozłem po prostu, ale... Bo ja ci jeszcze nie dałem To jest tego aktualny. aktualny o, ...lemana. Tak. tak. Leman dla ciebie czeka, tak, tak. Ale jeszcze mam y, tereny z Kromlecha, nie, do orków i będzie tego sporo. Także... Okay. Watch this space. No i co, i to chyba wszystko z tego News'a. Tak, tak, z tego to już tak. No, Więc możemy sobie przejść do następnego. A w następnym mamy rozpakowywanie tego Combat Patrol'a i mamy zbliżenia no. na te modele. Więc e, czy jest coś, no, co, co, fajny, co byś chciał uciąć z model. tego modelu? <laughs> Bo ty zawsze. Wiesz, co? nie. Podoba, podoba mi się z tym grotem na górze. Mm. A Winco? Jest, jest to bardzo orkowy mo motyw. Wiesz co, ogólnie te teorkowe te update y mi się podobają. Mam, mam, to samo co mam do sisterek, czyli, czyli więcej jest tutaj trafień niż, niż pudeł. Yy, I fajne odświeżenie linii. Takie, wiesz, nie, nie, ma jakichś takich volt dziwnych, stylistycznych, żeby, żeby te orki przerobić na coś innego zachowały ten swój stary, wiesz, stary charakter, nie? Jeśli chodzi o broń, wygląd i tak Przys dalej. Przys po prostu Przys tak, jak, tak jak u sisterek podciągnęli im trochę proporcje i rzeźbę i tyle. Wszystko jest delikatnie. No właśnie jest i po raz kolejny, raz kolejny nasuwa się to pytanie, co przy sisterkach i przy innych okazjach. Czy nie można było tego samego zrobić z Marinesami? No hmm. tak, ale musiałeś sprzedać tą samą armię gole golesiowi, który już ma tą armię, drugi raz. No ale tu też musisz sprzedać tą samą armię golesiowi, który ma tą armię. Tak, ale <laughs> I nie Wiesz co, tak? ona nie tu, do końca, tu wiesz, się nie zgodzę. Tu się nie zgodzę, W przypadku Marinesów jest yy, flagowy produkt. Marinesów ma, wiesz... No tak, no właśnie, korzyści ale... skali, nie? Nie, troszeczkę jeszcze, inna, i troszeczkę jeszcze inna rzecz. Black Ridge to był ostatnie pudełko, jak wyszli Bojsi Orkowi. Który to jest rok? 2006? Czwarte, czwarte albo piąte. No, przepraszam, przepraszam, przepraszam, devkopty metalu tylko, nie? Tak, devkopty były tylko właśnie w tym boksie Black Ridge i rynek był zalany. Całkiem bezproblemowo mogłeś kupić sobie cały czas devkopty, nie? Albo za 100 zł, 105 zł metalową devkoptę z jeszcze 90 któregoś roku, która mm -hmm. wygląda ob ob obskurnie. Więc, ale załóżmy, jeśli, jeśli tylko skupiać się tylko na podstawowych model. jednostkach... Tak, bardzo brzydki model. Jeśli tylko się skupiać na podstawowych jednostkach, no to orków miałeś z 2005 roku. Tu masz 16 lat, jak ostatni raz wyszedł orkowy model. Siostrzyczki jeszcze były metalowe, jeśli dobrze pamiętam. Nie było żadnych plastikowych tak. siostrzyczek. Sprzed 2000, 2000 roku, na 100%, sprzed 2000 roku. Chyba, że y, się mylę, ale wydaje mi się, że po 2000 roku... Y, wątpię, że były sprzed 2005 roku. Raczej są wcześniejsze. A Space Marini cały czas dostają modele, więc żeby u nich coś zrobić nowego, to musieli zrobić kolosalną zmianę, widzę. primarisi, a u worków wystarczyło, że wydadzą nowe i tak jak patrzysz na te modele i postawisz się około zwykłych chłopaków, to widziałem już zdjęcia, odróżniają się, tak, poznasz, który jest który, ale nie jakoś tak, że jak w tłumie wam pomaluje tak samo, to powiesz mi od razu, który jest nowy. Patrząc nawet na toporki są bardzo podobne, slagi są bardzo podobne, to jest bardzo podobne, to wszystko jest bardzo podobne, tylko, tak jak mówicie, upgrade'owane, bardziej komiksowe takie, nie? Bo, I lepsze proporcje. No to idąc z tą logiką, dlaczego Eldarzy nadal mają większość modeli z lat 90. Czy aż tak źle są, jakby mało ludzi ich kupuje, żeby wydaje mi się, że, się Wydaje mi się, że to jest niszowa armia. Nie jest, nie jest to jest to armia przede wszystkim, którą bardzo trudno się z tego, co wiem, gra. I nie jest to armia tak jak orki, że ludzie kupują. Pomyśl, wiesz, pomyśl jak, jakie armie mają e, orkowi gracze. Orkowi gracze chwalą się, mam 30 tysięcy orków. Widziałeś gracza eldarskiego, który mówi, że ma 30 tysięcy eldarów? Nie widziałem nigdzie takiego no, nie. posta. Nie widziałem nigdzie takiego posta. Space Marini też tak robią. Mam kompanię, którąś tam kompanię, któryś chapter mam. To są, są armie dla ludzi, którzy kupują w u ich modeli po prostu. eldarzy, dark eldarzy? No, mam swoją armię, tam 3000, 4000. Chyba, że zaczynają w Forge Volt nie? Tak mi się no wydaje, tak. że to też może być taki element, że to są możliwe orki, możliwe. orki i, i, i Space, i space Marines są armiami dla ludzi, którzy kupują hordy. No i, i teranidzi na przykład jeszcze, nie? Mhm. Na wiaderka, wiesz, no, no, no Termagonty. Dlatego były tak odświeżone. Ogólnie bardzo fajne pudełeczko. Jeśli zaczynacie, polecam, bo to jest piękny model. Mam dwa, co, co Najfajniejsze najfajniejszy model, chyba, jaki może być po prostu dużo opcji. I to złożenie, które tutaj jest, jest, nie, jest suboptymalne, że tak powiem. powinien się pozbyć ro rokietnicy i zrzucić czwartą rączkę i ma w cholera ataków. <śmiech> z siłą chyba 16, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze. Zobacz, bo to jest chyba troszkę jak z kontentorem, że lepiej go skupić na close combatie albo skupić na shootingu, a nie robić z rozwojeniem jaźń. Jedyne, co tu pasuje, ponieważ masz trzy rączki, to flamer by pasował. Bo może podbiec, mhm. szczególnie teraz, że możesz go zrzucić w 9 celach od przeciwnika, nie, przypalić płomieniem, bo teraz flamery mają 12 cali, i zaszarżować, i jeszcze, jeszcze zbić. A z rokietnicą? No co? Dwa, dwa strzały, nawet bo ona chyba jest twin link, jeśli dobrze pamiętam. No to dwa strzały ma... dupa, nie? Piątki, szóstki, nara. Mhm. No, Lecimy no do co? następnego? Pewnie. O, czekajcie, bo coś pomniejszyłem. Ciach, to chciałem. No Control i... zero, żeby... Resetować. Nie, nie, ja mam 125 mój drogi, ja to lubię powiększyć trochę. A... No dobra, mamy Black Templarów panowie, wy jesteście Space Marinowi, to tam się... No nawet mam troszkę Black Templarów, także powiedzmy, że ten release w bardzo, bardzo małym stopniu, konkretnie jednym modelem dotknął mnie, aż do tego stopnia, że postanowiłem ten jeden model kupić, ale nie jest to model z tego dnia. Tu jest akurat, to jest Combat Patrol czy Army Box? Army to Box, jest ten Army Box, tak, z kodeksem. No? Tak. No co? no Mamy Primaris Scoutów, czyli tam Primaris Neofitów, mhm. Primaris Initiates, czyli zwykłych Marinesów, Primaris Sword Brother jeden, ten z czerwonym naramiennikiem, Primaris Champion, który pokazuje miecz czarny, miecz Imperatora i mówi, zobaczcie co znalazłem tą swoją pozą. No i mamy, kto to jest? To jest jakiś tam już wyższy oficer, chyba nie Sword Brother, tylko jakiś tam Castellan albo coś. Ten z, y, czyżby, czaszką, nieuchwytny, tak, czyżby nieuchwytny primaris lieutenant? Który, tak możliwe, powiem, że to jest. Tak, możliwe, właśnie, bo Castellan y, według nowej nomenklatury to jest odpowiednik primaris porucznika u Black Templarów. No, <śmiech> no i no. no tak. A czy tak, fajnie, fajnie, że primarisi wreszcie dostają jakiś, jak to się górnolotnie mówi, flavor. Czyli nie są już od templatki, tak, zróbmy całą armię, która wygląda tak samo, tylko faktycznie no, już mają ten motyw Black Templarowy wyraźnie widoczny. Jakieś tam bronie przykute łańcuchami, te szaty nałożone na zbroje i tak dalej. No to to jest na pewno plus i fajnie by było, jeżeli inne armie primarisowe też by w to szły. Natomiast nie zmienia to faktu, że to nadal są primarisi, przez co moje zainteresowanie już teraz na tym etapie jest zerowe. I jedyny model, który kupię z tych nowych Black Templarów to jest taki, który... Primarisem jednocześnie jest i nie jest, a wytłumaczę o co chodzi, jak do tego modelu dojdziemy w innym w ogóle. Mhm. W ogóle jak cofniesz Zigi, mhm. to, bo tam chyba jest ten, boże, no ta postać, niżej, niżej, niżej, niżej. niżej. To jest jakiś Dżen-Jakob, tak, nie? Tam powinien być podpis, pod albo nad. Tak? Marshall, nad chyba. Jakiś... Marsza. Marshall, New to Marsza. Jest to... to odpowiedni kapitana. Yy, do... To, to nie jestem, to nie jestem Heimarsza, ale Helbrecht. Helbrecht. Nie, nie. nie, nie, Helbrecht będzie osobno. Helbrecht też przeszedł Rubikon, to tak. będzie artykuł o tym. Dobrze, dolecimy do tego artykułu. Yy, możliwe, że to będzie zaraz... Yy, nie, nie będzie. Tutaj są... No tak. <grych> tak, tutaj przewidnij tylko do tego, co tam było zaznaczone jakby w tej tabelce, nie? Że tu o, się skupiamy wiem, tylko na... Czekaj, czekaj, Oj, co było w ale Chyba Ale 40 tysięcy. Był był to, co, to, co dotyczy Warhammera, 40 tysięcy. Hmm. Czyli masz Kill, kill rig i jeszcze coś chyba. No co, to już... Nie wiem, czy tego nie umawialiśmy, że wielka maszyna ciągnięta przez świnie. Przez świnie? Nie, chyba nie umawialiśmy. My tego żeśmy nie umawiali chyba. Ale ono ma dwie wersje. To, co ja tam pokazywałem na jakimś filmiku, ale to jest w ogóle absurdalne, że e, ten model ma dwie wersje. Kill rig i Hunter rig, można go złożyć, nie? Właśnie, this alternative is a Hunter rig. i Składam ten model tak zastanawiam się, no dobra, ale gdzie są różnice? Wiecie, jakie są różnice? Eee, to jest kill rig. Tutaj macie Urboja na swoim takim tronie. Eee, tu jest harpun i tu jest wielkie działo. I teraz wiecie, jak wygląda hunter Rig? Ten harpun idzie tu, to idzie tu, a ten koleś bez tego działka, czy no bez tego kokpitu, tego, tego obociwionego gniazda, idzie sobie tutaj, po prostu stoi na podstawku. Aha. To jest jedna różnica. Tak. Co kurde? Żadnej innej różnicy. Nawet Świniak jest taki sam. Nie ma żadnej różnicy. No, Widzę, że się wysilili przy tej... <laughs> tak. No więc to jest... A w ogóle ten model jest bardzo fajny, bo ten koleś może czarami napitalać na dosyć dużo odległości i tym mogą nawalać, więc nie ma sensu nawet hantariga robić po, po prostu, więc... Znaczy, przyznam szczerze, że, że troszkę chce mi się chichotać, jak sobie wyobrażam, jakby to było żywe, tak, poruszało się, że masz wielką maszynę, która się trzęsie, wszystko w niej lata, a z przodu zajebistą świnię trochę, wiesz, na no. krótkich nóżkach zapiernicza do przodu, tak, ja szukaj, specjal... trufli, szukaj ja, ja specjalnie, słuchaj, kupiłem sobie jeden jeszcze pojazd orkowy, żeby go tutaj wmontować, bo to jest taka wysokość, że idealnie praktycznie wmontowujesz każdy pojazd, nawet traka. Okej. Okay. Wystarczy tam parę elementów podklejać. Widziałem już, jak, jak ludzie to na internecie zrobili. Yy, I chyba raka z Quick Buggy jest taki idealny, że te nawet zaczepy wpasowują się gdzieś tam do jakiegoś elementu, który tam jest na, na pojeździe. Po prostu wsuwasz go, nie? klik, robi. I to wszystko. A, okay. a w tym modelu bardzo fajnie jest, bo tą świnię możesz wyjąć, bo ona ma tutaj, yy, to jest na takie te ball joints, czyli na takie takie kulkowe gniazda. ma yy, Tak, tak. I po prostu wklikujesz. A no, więc tak naprawdę możesz przykleić tą całą jednostkę jezdną i tylko po prostu ją wypinać nawet jakbyś potrzebował ze świnki zagrać nie? ale będę miał świnkę wolną, więc może zrobię jakąś fajną konwersję z niej dam jakiemuś warbossowi, czy coś, będzie jechał na niej jak na, des ten, na desce surfingowej czy, czy, orkowie, bo... czy orkowie mierzą moc silnika w squiggach mechanicznych? <laughs> w podepcanych smocach, nie? Bunt... chrum chrum suchy żart sponsoruje moja firma no, Bosik, Kurczę, nie wiem, czy ma nawet mam ten model, prawda? To jest no, fajne. To... Zwłaszcza mi się ten grot orderly, nomen omen, tak. podoba. Na mechanicznym kółku jadący. Mhm. Dobra, no i to jest też przekozak, model e, Mozrock z e, Fajny terminator orkowy. Tak. No, Kowiesz, co jest najgorsze, że to jest koleś, który ma swoje zasady, w Ruboku i te zasady są przekozak. natomiast jak, znowu jest tak, że lepiej jest złożyć generikowego, kurde bosa, bo jest tańszy i ciut gorszy tylko a jest dużo tańszy, nie? no i poza tym on, ten, ten imienny ma słowo klucz chyba właśnie Beasts Nagas, i on jest, może być brany do każdej armii nie, on nie może być, bo nie jest jeszcze sfakowane to Fantastyczne w ogóle pisanie zasad, e, bo nie może, on tak naprawdę nie powinien iść do żadnej innej armii, tylko do na gaz, Więc mm -hmm. jak weźmiesz go do Speedflixów, nie możesz. Weźmiesz go do czegoś innego, nie możesz. Chyba, że osobny detachment mu robisz, nie? No absurd, no okay. Absurd. E, no i to jest właśnie zwykły, generikowy chyba. Nie, co to jest? Chyba tak, na tej samej... tej. Spójrzmy tak, tak, Tak, w kolorze, tak. W ogóle ten Squig, ten na górze, może kolorystyka, bardzo mi żerłacza białego przypomina. Mm -hmm. no. Pewnie w tą stronę. Stroller... Pewnie celowo. Mm -hmm. e, no dobra. Sisters of Battle. To, to, nie to, to, nie to, już, to już jest off topic, dobra. można powiedzieć. Następny artykuł lecił. Helbrecht, no właśnie, tutaj jest. To masz i... Helbrecht na no widzę. Z tym memem memicznym... i kolej ze szmatką, który został memem. <głos> I, nawet że chyba poleruje, poleruje jakiegoś penisa na demonie slanety. na Magnusie, Magnusowi ktoś wyrzeźbił a, Magnusowi, tak. na penisa a. i on I go potomia, tak. Wiesz co? Nie, nie pamiętam do końca, ale wydaje mi się, że stary w ogóle model tego marszałka, on nie miał zamiast miecza włóczni, ale może, może coś mylę a nie wiem, ja już i już to googlam, zaraz ci powiem. Oldhammer Helbrecht wyszukałem i pokazuje mi tylko nowy model. Momencik. Klisz, OOP. Nie, y, sorry, miał miecz, Wincu. miał miecz. To coś, coś źle pamiętam. Znaczy ogólnie dużo elementów jest skopiowane, jakby powtórzone, nawet Zuprawnie. te dwie świeczki, świeczki na wysięgnikach i czaszka na górze. Yy... Tak, jest bardzo podobny, tylko po prostu ma zbroję sprymarisowaną. Miejscami, żeby był rozpoznawalny jako primaris. Konkretnie chyba Gravis Armor, zresztą. Chociaż niby nie ma tego kaptura od Gravis. No ale Paldron prawy jego jest od Gravis. No ciężko powiedzieć, no ale na pewno jest to po przejściu Rubikonu jest on prima. Znaczy dla mnie minusem na pewno tego modelu yy, jest, bo rozumiem, że on na tej podstawce non stop zasuwa z tymi dwoma. Tak, tak to, nie jest, forżowa, to, to nie, nie jest Forżowa, gdzie nie... możesz go wyjąć, tylko to jest jedna podstawka. No właśnie i wiesz co, ja mam tak, że yy, spoko jak tam w Chaosie czy, czy u mnie w Nightlordach są wiesz trofea, jakieś hełmy i tak dalej no to to jakby nawiązuje do tego, że dane, dane postaci, czy dana armia kiedyś z jakąś tam inną armią walczyła, no i zostają trofea. Natomiast tutaj, wiesz, mnie by to trochę, jako, jako gościa, który najbardziej lubi fluff w tym wszystkim i jakby wczucie się w klimat nawet jak gramy, to wiesz, jakbym na przykład walczył, nie wiem, Black Templarami z armią Tau Zigiego i wiesz, koleś non-stop ze sobą martwego orka, Właśnie to, mam dokładnie to samo odczucie, Sary, czyli wszędzie ze sobą tego orka bierzesz, żeby groźnie wyglądał. O co chodzi? Nie? Tak, bo wiesz, jest. Była, jakby, była taka, jakby to była taka figurka, jak mówisz, Forcza, że on, ten ork tam gdzieś leży, ale możesz po prostu go pyk zdemontować i on sobie już chodzi bez tej. No tu jest no, nierozerwalny chyba, no bo ma miecz w Znaczy, wiesz co, nie wiem jak on, nie wiem jak z tyłu wygląda, ale wydaje mi się, że jakby obciąć. No przewidź ostrze... inne ujęcia chyba. Wiesz co, jak To jest art, i... na którym to jest oparte, bo to jest właśnie. To jest akurat fajny motyw, że to jest oparte na arcie ze starego Warhammera. Wiesz co, jak jest jakby... tak kto tak rysował? Czy, czy to jest art? Hmm. Pewnie nie podali. Mają. Zresztą na Twitterze już nieraz ich ludzie opieprzali za to i mają to w dupie. Głęboko, że nie podają autora artu. No masz to MG jakiś. <śmiech> okay. Można by się domyśleć. Może jak ktoś zna, wiesz, malarze. MacGyver. Bardzo fajny hełm garnczkowy. Opcja w hełmie. Fajnie, że taka opcja. Tak, to, to tak, jest, to jest w ogóle pewne, pewne nowum, bo zazwyczaj imiennym bohaterom nie dawali opcji na główki, więc to akurat spokojnie. Ale już iluś, iluś chyba miało, iluś chyba miało stare. nawet z Forża teraz, jak przejdziemy do znaczy Remus Aventaunsa. Z, z, For, z Forża opcje na hełmy to mieli, wiesz, bardzo, bardzo dużo. Natomiast mówię o młotku. A to powiem się, że... Sorry, Powiem Ci ciekawostkę, model Cato Sicariusa, yy, który wyszedł, albo to był jeden z pierwszych modeli fine-castowych, albo jeszcze pod koniec ery metalu wyszedł i miał opcję w hełmie i bez hełmu. Móg, mógł trzymać hełm w ręce, była rączka trzymająca hełm, a mógł zamiast tego mieć plazmę w tej rączce, a hełm na głowie. Mhm. Ale to były, wiesz, to były raczej tak, wyjątki. To był wyjątek od reguły, tak. Tak, ciekawi mnie, czy pójdą w tą, tą drogę, bo ty masz tego primarisowego Kalgara i on chyba nie ma opcji na hełm. Znaczy, w a, sensie, może jakiś tam helm inny. Mia, ci... nie, miał, miał y, przepraszam, tak? czekaj, Guliman Gulli, miał opcję z hełmem. Guliman tak, miał opcję tak, z hełmem, tak. Kalgar nie jestem pewien. Zaraz to wyszukam. Czy Kalgar też? Mów w międzyczasie, a ja ci powiem. Nie, sorry, miał, miał miał też opcję hełm. No. No to ciekawi mnie, czy pójdą tak ze wszystkimi bohaterami. Natomiast. A, już się Tak patrząc, patrząc fast na tą figurkę, jakby ściąć yy, ostrze tam, gdzie ono się spotyka z ciałem tego orka i ściąć tą skałkę, na której on stoi, to może by się dało tą figurkę tak ustawić, że po prostu yy, ziemię, ma, ten, ma ten bity w ziemię. Zwyczajnie, opiera się, no może, opiera tak. się na, wiesz, na mieczu i ciężarem ciała, który i... w ziemię. Troszkę dosztukować można, bo to jest dosyć prosty kształt, więc jakiegoś plastikardu czy czegoś, jakby się bardzo. Nawet kawałka wypraski. Jakby się bardzo tak. postarać i potem dużo szlifować, to teoretycznie można. Zwłaszcza, że to już jest w tym miejscu, gdzie kończy się. Więc jak się nazywa ten kanalik na krew w mieczu? Nie pamiętam. No, ale to pośrodku w takie, nie? To ono się kończy nad tym orkiem, więc nawet nie trzeba. To by był prosty kształt sam szpic miecza jakby tak. No w sumie. No. W sumie. I tylko wystarczyłoby zrobić go na tyle długiego, żeby do, tam do podstawka sięgał, nie? Dałoby wiesz, się. Pytanie jest też, czy ten koleś od polerki, on podejrzewał, że jest ostrzem zespolony. Może, Może być, być, ale to jest ten. Jedno dobre cięcie i tyle. Bez no. tego, drugiego, tego drugiego ziomka by można ustawić jako token. Wiesz, na osobnej podstawce, tak jak miał. I Boże, chapter master tych Dark Angeli, on ma tego ziódka, co mu hełm nosi. Tak, tak, tak, to... tak, tak. Watcher... Watcher Aza, Azrael? Azrael? Jakoś tak, no. No to on ma tego ziódka, wiesz, tego Watcher in the Dark, który mu nosi hełm za nim. I hełm ze jako... skrzydłami, tak, dokładnie. Tak, dokładnie, tak. on jest jako token, więc tego, tego gościa z multi -meltą, Boże, z kombi-meltą można by spokojnie, wiesz, na no. osobnej ale właśnie, ale, sorry, to jest to samo, co było przy Sisterkach i co jest rozpowszechnione w Sigmarze, że jak masz jednego takiego centralnego HQ, to on jest bardziej dioramą niż modelem. Mm, trochę tak. I tak to jest, no, i tak, tak to jest bardzo umiarkowane w porównaniu na przykład z tym HQ slanyszowym z Fantaziaka, przepraszam, z Sigmara, który ma wielki rydwan z całą załogą, tak? Albo jest ten zestaw Sisterek. Pogrzeb jakiś? Masz coś takiego, że jest cały kondukt pogrzebowy tak, na tak, podstawie? Tak, w modeli chyba jest w sumie. <śmiech> ale to jest fajne, wiesz to mi się akurat podobają takie centerpisy. Ma to swój urok, nie? Po prostu malujesz jeden wielki model, który robi wszystko na stole, nie? Jest taki fire No wiesz co, ja, bym, ja bym po prostu zrobił taki myk i podejrzewam, że w niektórych przypadkach może nawet jest tak zrobione. To, co jest w Forge'u, że możesz po prostu ten... Masz tą dioramkę, ale jak chcesz sam model, to możesz go sobie wyciągnąć jest na mniejszej podstawce wstawiony jakoś tak sprytnie, że tego nie widać. Tak. Tak masz wszystkich tak. Primarchów i większość charakter series, jeżeli nie całe. Wiesz, że nie, nie chodzi Ma, ci na przykład... Puerto bo ci nie chodzi z całym kawałkiem Knighta, na którym stoi po... po tak, Także, wiesz co, tak jeszcze myślę, że w sumie to na Rigu ten urbo jest zrobiony tak, że można go zrobić i na modelu, i normalnie na podstawie, tak jak mówiłem chwilę wcześniej. Bo możesz ten sam model przykleić i, w, i ma swoje ślady na stópki, no ale to wiem, że to jest na skala modelu, tam jest taki jakiś zwykły mag, jakiś zwykły szaman, nie? a tutaj jest to, jakby nie było, Chapter Master, tak? Dobrze myślę? To jest ich Chapter Master? Tak, tak. tak, tak. Wszystkich Black Templarów. <głos> ja już się gubię w tym wszystkim, także... No, także, także tak. Lecimy do następnego i mamy e, tak kolejna figurka z nekronami wychodzącymi. O tym chyba chcieliśmy gadać. Tak, o tym modelu, no dokładnie. E, no więc mamy dla milionowego... No, pamiątk pamiątkowy sierżant primarisowy. Za pieniądze. No tak. Musisz Ale... zamówić powyżej 150 funtów, żeby go dostać w cudzysłowie za darmo. Ale... Ym, jest to pierwsze zniszczone, nie? Jest to pierwsze co? Zniszczony. jeszcze Battle damage ma, nie? Aha, no tak, okej. Okay. Podrapana nóżka przez Necrona. No, w sumie, Tutaj, no gdzie w sumie nóżka? Zobacz, tu ma ślady, tu wszystko postrzelane, tutaj dziury, tu coś wyrąbane. Tu Paldron zniszczony, jeden drugi, ten, na głowie ma nawet obrysowane. Broń na no. Rozumiem, że nawiązuje do tej animacji, którą puścili przy, przy wydawaniu nowej, tej, nowego boxa tego z ekronami. A nie wiem, nie widziałem. Prawo nie kojarzę. No wiesz, tak, To jest ten, co był w tym trailerze, tak? Tak, tak, tak. Mówię miesiące temu to, co było. Co, ma, ta, tak, ta wy... isterka, przy, premierze, przy premierze dziewiątej edycji to, to była po prostu animacja promująca Warhammera jako całość. No to, to ale tam, tam. Ta, ta, ta... jak... Nie wiem, czy to był porucznik, czy to nie był, przepraszam, czy to był sierżant, czy to nie był przypadkiem porucznik, ten dwa animacje, bo tam była sisterka, Gwardzista i Primaris, nie? Mhm. Tamten miał włosy, a ten jest chyba łysy. z tego co pamiętam. No może, może. Model, model, no, jak na Primarisa, no to jest Primarisem, tak? Ale warto było odnotować, że takie zjawisko jest. Hmm. Dobra, jakieś zbliżenie mamy na niego, tak jak mówiłem, nawet rany mam, no, ale rany to nie były chyba nic nigdy... No pieniądze. i tu też y, op, warto zauważyć opcja hełm, opcja goła głowa, nie? A faktycznie. Aha. nie zwróciłem uwagi nawet. Racja. Eee, no, no. Może masz chyba. Masz rację Może on się w tle po prostu przewija. I to nie jest ten, to, to ten główny, co tam z niego. Wy... taki są. pomaga tej sisterce, tylko. Ale występuje w tym wideo na pewno. Mhm. No dobrze. Dobra, leźmy dalej. Grimaldus. Co my to o Grimaldusie jeszcze możemy powiedzieć? Polecamy przy okazji książeczkę pana Dymskiego Bodena o kapelanie Grimaldusie, jak, jakie ma perypetie na Armagedonie. Tak, bardzo jest dobra. Zresztą jest animacja taka zrobiona na jej podstawie. Tylko się trzeba przyzwyczaić troszeczkę do pewnego Rotoskopingu. No, pe, znaczy, rotoskopowanie to jedno, ale jest, jest pewny rodzaj drgani, który na początku mnie lekko dlił, jak to oglądałem, mm -hmm. ale później mi się wzrok przyzwyczaił. No, ale to jest ta, właśnie. Ta animacja czasem się robi coraz bardziej taka, po, polepsza się i nabiera koloru. O może tak. Yy, no, dobra, nie będę się tutaj w, w, w, wdawał w szczegóły, ale wiem, że yy, Richard Boylan, który zrobił tę animację. Nie, to wszystko jest robione ręcznie. Słuchaj, to jest w ogóle w Photoshopie, co prawda? Tak, tak, Ale tak. Ręcznie. Znaczy nie, ja wiesz, nie, nie, disuję jego to pracy, jest, bo to jest kawał dobrej tej. Tylko wiesz co, te y, początki, y, początki są takie... Ta, ta... Kreska jest taka lekko stroboskopowa, bym tak, powiedział. Tak, tak, tak. Taka drgająca, i to on trzeba gdzieś tam, się przyzwyczaić. On gdzieś tam na którejś grupce kiedyś był aktywny i rozpisywał się, jak on to robi. I tak jak normalnie rotoscoping się robi, wiesz, z czek z materiału źródłowego. No, on nie miał materiału źródłowego, więc on jakimś mhm. kiepskim programie 3D po prostu tworzył modele, czy ktoś mu mhm. tworzył, animował te modele, a później robił rotoscoping. Więc on robił tak naprawdę dwie kreskówki no na raz. To... Wiesz, jak, jak robili Himena tego z oryginalnego z lat 80., to dlaczego, dlaczego wszyscy bohaterowie mają ten sam, to samo ciało, jakby? Bo wzięli po prostu Strongmana i Strongmankę, to studio tak. filmowe, i, i w każda animacja każdego bohatera jest na dwóch ludziach robiona, nie? <laughs> Więc im później animatorzy tylko, jak to się mówi, skina podmieniali. No tak, no tak. Wiesz, oszczędność materiału, nie oszczędność... No ale wracając do modelu, to jest podobny motyw jak przy Helbrecht, w sensie jak porównacie sobie ze starym modelem, to jest praktycznie no, prawie jeden do jednego, jeśli chodzi o detale. Wzięte prawie dokładnie to samo, jeżeli nie to samo, to lekko zmienione. Wiedzie? Nie ma chyba. Chyba nie, chyba nie. Natomiast wiecie co, w ramach żartu zawsze sobie myślałem, że ma dla, tej, dla tego swojego orszaku każdy z tych źródków ma taki pseudonim hip-hopowy, jak zawsze mają, wiesz, yy, raperzy mają Antaraż swój i jest, wiesz, Little Mickey, Bad John, Ta. i tak, tak dalej. Okay. Ale co, ale no, oddajmy honor, że nie jest wszystko na jednej podstawce, tylko po staremu tak jak miał dawne Retiniu, to oni są osobnymi modelami. No, ale niestety cierpi na tą samą pozę co nowy Imperor Champion, czyli patrzcie, co znalazłem. Tak, no ale to chyba. Hmm. Nie jestem czy tą rękę można tak jak to... tutaj skleić ją niżej, nie? Żeby miał. No może, no, ale to jest to też trochę lenistwo designowe, albo nie, nie wiem. Koordynowanie projektu, że dwie postacie wychodzące w tym samym czasie do tej samej armii mają prawie identyczną pozę. No ale one, obydwie, obydwa modele są odświeżeniem starych modeli, więc to wiesz, a wtedy mogły wyjść. A no, stare i... modele miały zupełnie inne pozy. Nie no, champion, miał z... taką samą pozycję. Czempion miał taką samą. Grimaldus Jego nie kojarzę, Jego nie kojarzę. Ok, no Skoro tak twierdzisz? Ja nie pamiętam, kto miał pozycję zupełnie. Mam włączonego teraz. Też pokazywał Kroziusem gdzieś na coś. Mhm. Ale tak bardziej bokiem, że ma głowę skręconą w bok, w prawo pokazuje jakby tak... A, już kojarzę, faktycznie. Tak, tak, tak. W prawo się patrzy, nie? Na prawą rękę. Mm -hmm. Okej, okay. dobra, kojarzę już model. No, słuchaj no... Nie oczekujmy zbyt wiele, to jest tylko wielka firma, która jest na giełdzie, no. to się ma spod... Znaczy, do... Można, do... Można, że właśnie zaczyna cierpieć na bolączki, które jakby rozkośnięta, spuchnięta biurokracja, spuchnięta korporacja musi cierpieć, tak? Czyli pewne rzeczy gdzieś tam przestają w tym molochu grać. No trudno, idźmy dalej. Idźmy dalej. A i Black Templar, więcej Black Templarów i mamy tutaj... Tego... I mamy tu model, który ja kupuję to był troszkę fakap na Twitterze, bo w momencie jak była ta zajawka pokazana, że będzie taki oto koleżka, jeżeli się dobrze przyjrzycie, to na tym koleżce nie ma absolutnie nic primarisowego. Wygląda zupełnie jak firstborn, nawiasem mówiąc firstborn, z artu pana Blancha, żona, który ten art jest troszeczkę niżej tutaj. No więc zrobiła się burza. O mój Boże, zrobili Marinsa, który nie jest primarisem. No i zaczęły się sprzeczne wersje, bo Warhammer Community odpisało komuś tam na Twitterze, że nie, to jest Primaris, po czym szybko ten tweet został skasowany. Ktoś tam pracujący dla Games Workshopu, już nie pamiętam nazwiska, tego powiedział, nie, nie, to jest Firstborn, spoko, tak, dobrze widzicie, nie pomyliliście się, to jest Firstborn, który to tweet też został bardzo szybko skasowany. I potem gdzieś chyba w komentarzu na Facebooku napisali już troszkę szerzej. To jest niebilinarne. I nie wie, kto, nie wie jak, czy jest Primarisem, tak, czy nie. Jak, jak ustalili wspólną wersję, to powiedzieli, że you can field him as boat, primaris or first boat. on jest wielkościowo? Wielkościowo jest bliżej primarisa, bo ma poprawioną skalę. To jest primaris, nie? Mimo, mimo to tak. Mimo to zamówiłem sobie u na ten model, ponieważ no. Jakby chcę portfelem pokazać, że to co firstbornowe to jeszcze jestem gotów kupić. No i będzie wyższy od moich Black Templarów, bo mam klasycznych Black Templarów, ale mimo to cieszę się, że coś takiego jest i chętnie go sobie pomaluję. A ci są bardzo zrealizowani bardzo na ten stary oddział z Sword Breden Bardzo by się podobał na ten model, no, poza, tym, poza tym, że są primarisowi, to są bardzo fajni. Ja tak jak patrzę, to żałuję, że mam tyle rzeczy, bo bym sobie kupił wszystko co do Black Templarów, bo zawsze Black Templarów chciałem, nawet mam gdzieś pudełko Grimaldusa z, właśnie z retiniu do pomalowania jeszcze w kascie i przez tyle lat nie tknąłem, nie? No wiesz, oni, oni i yy, tak naprawdę Dark Angel mają najbardziej ten rycerski motyw, nie? Mhm. fajny tak znaczy, najbardziej Dokładnie. jest najbardziej znaczy, nie? U Dark, jeżeli masz już takich rycerzy wchodzących bardziej w renesans, nie, tam pełna płyta zdobna i tak dalej, a tu masz takich 12-13 wiecznych krzyżowców, nie? Tak po hardkorze, tak. że właśnie Deus volt, Wult i lecimy z tym. To jest bardzo dobry boksik. To jest bardzo dobry boksik, bo to jest bardzo dużo biców i fajnie było tak. Jak, tak, tak. Gdyby do takich zakonów właśnie wydawali takie rzeczy. To jest super pomysł do wszystkich To jest niżej z... miał, miał, miał wyszczególnione wszystkiego. Był ten stary upgrade pack przecież do Black Templ Templ Templarów, on miał ogromny. wielkość bo boxa normalnie marinsowego, tak. to nie było takie małe pudełeczko, tylko tam były wypraski na pojazdy, nie, to na pory, rzeczy. Pory. to był naprawdę, naprawdę był gruby, gruby box, tak. ten stary. A to jest plus taki, że też alkomanie są załączone. Mhm. No nic, ja bym chciał zobaczyć więcej takich do y, innych armii y, Space Marinowych, nawet chociażby. Ten mieczyk jest pod. No Kreczaki, które są to są powiedzmy okrojone. Ten mieczyk wygląda jak mieczyk uruk z z y, tak. kolcami na końcu. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Też właśnie nie wiedziałem skąd, skąd, go, no, skąd go kojarzę taki, taki że chyba nie mają w jedną stronę, takiego koniec kolca, czy też dwie strony? Jedną, Może jedną. wierzę w jedną. Tak, tak to tak. oglądałem wczoraj w Ancy nie w jedną tak, mają, nie? No, no, tak. Ale tak. A to więc to tak, tylko ci tak w skrócie powiem a propos, że teraz sobie trochę na Wandy forczanie o rulesach poczytałem i Lurc, no. o którym rozmawialiśmy, ma special rula, że raz gdzieś tarczą w przeciwnika. Myślałem, Fajny, że My Myślałem, że raz na ten, Ra raz na grę automatycznie zabija Boromira. <laughs> Nieważne gdzie stoi, nie? <laughs> nie? ale też jest fajny motyw też w armii Sengardu, że Grima, możesz kupić Grimę wężowego i wystawiasz go, przede wszystkim musisz mieć Sarumana w armii, żeby wystawić To możesz, musisz wystawić go w strefie deploymentu przeciwnika ileś tam cali od wybranej przez siebie postaci przeciwnika i on tej postaci wszystkie skille obniża do jakiejś śmiesznej wartości, zwłaszcza tam Teodenowi, Teodenowi podwójnie chyba obniża i nie mogą go ruszyć, dopóki on kogoś nie zaatakuje, więc możesz cały czas go trzymać gdzieś tam przy bohaterach wroga i trollować, nie? Albo zajmować klafowe te chyba nie, chyba, nie wiem czy może zajmować Objective. Tego nie doczytałem, ale no, zrobione jest fajnie. Mm -hmm. No dobrze, lecimy do następnego newsa czterdziestkowego. Tak i jest. Mamy e, w pudełka, te, te, te armiiny, które były tutaj wydane... Tak indiennie. na szybko, tematyczne armie do, armii, które są teraz promowane jako flagowe w dziewiątej edycji, czyli primarysi i mekroni. Tylko jako taki heads up dla Was, że jest też taka opcja, że ma być pudło jak przewiniesz troszkę w dół. Już przewiniem. Space Marinowe, i tu są głównie... To jest jeden do jednego, to co było, prawie jeden do jednego, to co było kiedyś w pudełku z chaosem. Że byli Marinesi i Primary Vanguard i chyba nie było Inwiktora i nie było tego Neo-Rhinosa. Neo-Rhinosa. Też pamiętam. Przewiniesz dosłownie o jeden klik w dół i będzie napisane. Impulsor. Impulsor no. no i to samo. To tak, jest no i hmm. są też. Tak? Deskorolki, Lord, kolejny Lord zwykły, 10 zwykłaków, 10 defmarków lub tych destroyerów, Krosancik i Doom, Doomstory Ark albo Transporter. Mm -hmm. No i to wygląda całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. Mi się to podoba. Nie, wiem, nie, jest, nie, nie jest... widzimy ceny, nie? Nie, nie? wiemy jaka cena, ale no. Ale fajny, boksik jest. co na pewno będzie nie, nie za bardzo. No ale być może się bardziej opłaca niż kupować osobno. Nie? No, e, może. Być może. Niekoniecznie, być ale. Być może. Zobaczymy teraz, jak będzie z tymi, z Battleforcami na święta, jakie będą oszczędności w tych Battleforcach, bo ludzie płaczą na internecie, że nie będzie, o ojejku, jejku, nie będzie, nie będzie, a potwierdzenie mam od Kryspina, że będą na 100%. Przynajmniej tak mówi hmm. Giewo, nie? Okej. Okay. Zobaczymy. No dobra, i tutaj wyszły dwie figurki okolicznościowe na Warhammer Day, na razie skupimy się tylko na czterdziestkowej, która powinna być pierwsza i to będzie, uwaga, niespodzianka, porucznik Primaris. Ja. Kolejny. Ale do tych, tych, do, do tych, też, może... Indomitusa, nie... tak? No, mm. nie ma więcej zdjęć. No tak, no. No, ind Indomitusowy porusznik, tak. Ale on jest taki sam, czy troszeczkę inny? Jest inny, jest inny. Jest inny. To jest nowy, nowa... No to co o ci chodzi? Jest kolejny model. No tak, no. no. Nie maruć. Ja, mi się podoba na tym jest bardzo fajne jest. O, no, dojdziemy, dojdziemy, a będziemy z omawiać. Dobrze. Warhammer Day. Eee, co to było w tego Warhammer Day? A, nowe pudełko, tak. Eee, tak. Z z Jean Stealer eee, i... Kurczę, to jest z Jeans Stiller Cult. Złodzieje Jeansów, dotarli na Holy Terra. Kurczę, To jest Problem z tym boksem jest taki, że są dwie armie, które zawsze mi siedziały w głowie, nie? I to jest, to jest. Tutaj będę musiał mocno siedzieć i walczyć ze swoim FOMO. Bo to nie są najlepsze no, pudełka. To nie są najlepsze i jeśli cena będzie taka, jak się spodziewamy, to będzie super za drogo, ale, ale kurczę no. No, fajne. No i te, te, te dwie nowe postaci, które wyżej były. Jedna dla Jeans tak. stilerów, jedna dla Costodesów, też Tutaj są całkiem, całkiem ok. Nie? Bardzo fajne, to jest bardzo klimatyczna i ta dla kostodesów no, może być. Fajny, dynamiczny, biegnący. Jedyne, co mi się highlight nie podoba, Ten highlight jest za różowy do tego Burgundu. Czy brązu tak. właściwie nawet już. No Allegro. to sobie inaczej pomalujesz. Jak se kupię, ale pewnie nie kupię, bo nie mam hajku. Jak hajtu. se kupisz? No, no, no. to, to sobie na Allegro hapsnąć, nie? Nie, tam bym, Chciał właśnie Armię Castodesów no, całą. No, no, no, go Big or Go no. Home. No tak. Dokładnie. Go także go. tak. Będzie, będzie takie pudło. Albo nawet może już jest. Ja nie, nie jeszcze, Chociaż nie, jak, jeszcze nie, jak, nie. Jak to jest świeży to jeszcze nie ma chyba. No i Red Gobo chyba nowy, tak? Nie. tak, nie, nie, nie. tak. tak. To jest. Podsumowanie Black Templarów. Tutaj. Ach, okay. Właśnie, tak. Czyli Combat Patrol. I co tu jest? Hellcraft. Pięciu, pięciu akcesorów, tak. No to co to widzieliśmy już? To no, jest. No tak, standard. Boże, Ale czekaj, czekaj, czeka, co to ten, jest? Czekaj. Aha, bo to jest, jest Combat Patrol. Jak Patrol. Jak patrzę na ten transport Primarisów, to za każdym razem mam w głowie, że tam siedzi dwóch redneków. Mają jelenia na kipie przywiązanego taki wygląda pick -up na tak, tak, wygląda dla mnie jak pick -up taki wiesz, radny No i pan kasztelan, którego kupuję. I Sword Brothers, czy Brethren. To było... I zestaw upgrade'owy. I bitsy. <coughs> I, I champion. I połowicz, jaki fajny Co? Na ten... <coughs> No i także można sporo rzeczy kupić fajnych do tego. Znaczy też trzeba im przyznać, że no jak wypuścili frakcję Black Templarów, to wypuścili dużo do niej. Tak? To nie jest. Macie nowy kodeks i jedną nową figurę, zadziały. No, tak. I, tak, I kostki. Wreszcie, to, to... wreszcie GW zaczęło robić normalne, kurde kostki. Jeden symbol na szóstce, nie na jedynce, do jasnej cholery. Bo kto to pomyślał, żeby robić symbole na jedynkach? I kurczę, fajne. Kupiłem. Mam orkowe kostki, co prawda do Kiltima, ale, ale, ork, ale orkowe. I powiem ci szczerze, że teraz przeglądając sobie swoje armię, wyciągnąłem tał i wy... kupiłem sobie dwie paczki tał kostek, bo są po prostu ładne, czytelne, tak jak mówisz. Ach, czat, po prostu czat. W końcu robię normalne kostki. A to co? Czadek. to jest stary, stary Czaplen. był kiedyś w pudełku razem z składem chyba, a teraz jest dostępny pojedynczo. I to tyle, chyba czterdziestki z tego artykułu. Chyba, tak. I jesteśmy, mm, skończyliśmy, moi drodzy, przeglądanie rzeczy 40 Możemy na szybko kiltima jeszcze machnąć, bo to mało artykułów. No dobrze, około 40 mamy kiltima, nowy kiltim, kiltim Octarius. I mamy fantastyczny box. E, box e, startowy. De facto starter, tak? Czyli I można bardzo, powiedzieć okrojony. Bardzo, fajne animacje. bardzo fajny nie, nie, nie oglądałem, Ale spoko. Tak, no i co tu mam? Dostajemy Recruit Edition, dostajemy Corals, To jest mniejszy jakiś ten? ten? Tak, oh. to jest to, co, to znaczy, to, co masz w Oktariusie, tylko troszkę okrojone. Ale mniejsza mniejsza książka, no patrząc po tym. No, możliwe, że mały format, tak. A fajnie. Rekruk, czekaj. Easiest way to learn the game. comes with the Recruit Edition booklet. 56 page how to play guide. Compact version. To Compact Version to Core Book. E. I proszę. E, fajnie. No, No i dostajemy te dwa oddziały. Dziesięciu kolesi, 10 kolesi, dwa, cztery, sześć, dwunastu kolesi. No, licząc tych dwóch, no to tak, 12 kolesi. Mm -hmm. um, oczywiście mamy też informację, że można już kupić sobie osobno. W tak to, jak masz, nie? masz pudło tak. z bandą. No. Znaczy, ja liczę bardzo na to, że będą wychodziły armię w tym, w tym, w tym formacie. Liczę bardzo na to, że będziesz mógł sobie kupić e, boksa jakichś, nie wiem, nawet tych cholernych Space Marinów. I masz tam 10 modeli, czy tam ileś modeli scoutów i coś tam, coś tam, i to możesz ich od razu wziąć i wcielić, albo ich do 40, albo do kilkima, albo do czegokolwiek też. Liczna no gra. ma to sens. Że będzie to dokładnie ten sam format jak Warcry. Chyba tu tym nawet, jak była zapowiedź tego, i było coś mówiono o tym, że będą znowu customowe modele. Ja chyba tak powiedziałem, że to, to, to tak byłoby idealnie i chyba się to sprawdza, że, że, że... Czego oni się Orkmandosi nie nazywają? Orkmandos... No bo są komandos przez k. Wystarczy. I dlaczego nie są na fioletowo Żeby Żebyś ich widział, Który... tak? Miałbyś, miałbyś taki, wiesz, szare, pomarańczowy pasek i szare. Znaczy, wiesz co, myślałem, żeby, żeby im, wiesz, pierdyknęli taki nawet, wiesz, warpaint fioletowy, gdzie gdzie albo takie, wiesz, jak... jak... Schwarzenegger się malował w Predatorze, w takie, wiesz, pasy, nie? Wiesz co, no możesz się pomalować sobie, no, natomiast, wiesz, oni też, nie ja wiem zresztą, nie chcieli chyba wiesz, chociaż... ich podpisywać do któregoś konkretnego klanu, nie? Mhm. Wiesz co, tego z nożami bym chociaż tak pyknął, wiesz, tego. Jak, jakbym, jak... no, no, no, no, to jest, że wiesz, że jest on sniki, tak. jest wyjątkowo Sneaky, tak. jest Junior. Sninkro dokładnie tak samo hmm. wygląda, ma... I tylko że inaczej te noże trzyma, bo trzyma obydwa mm -hmm. noże w ten sposób, czyli tak, tak no, Ostrzem negatywnie. Ostrzem do dołu. Tak. To się właśnie chyba... ma... nazywa, że negatywny chwyt. To, to, to, to gdzieś tak coś mi się kojarzy. E... Offhand i back. -hand. Co? Nie jest tenisem. A... <ślańczycy> Forkhead i back. For back no, także. Yy, tak, ty mówisz, że już w 30 w sumie tych kupiłeś, tak? Już pomalowałeś 30, czy jeszcze jesteś w procesie? Prawie, prawie. Tam jeszcze kilku zostało, No i czekam na tych z Allegro 3D. Yy. Dobra, lećmy dalej. Ostatni news jaki mamy. Z, powiesz od razu, szwagiery, jaka jest różnica wzrostem? Czy się trzymają skali? Słuchaj, no w opisie aukcji było, że idealnie pasuje do skali 28, z wydrukami, no, z wydrukami 3D to masz tak, że jak sobie ustawisz wydruk, nie? Ja na przykład, jak no, mi kolega drukował przyłożę, też... Daję zobaczę, czy pasuje. Jak mi kolega drukował właśnie tych wardzistów tych, tych, tych z jakiegoś pliku, to mu sobie po prostu, jak jest wysoki od podstawki do, do czubka hełmu mhm. i taki mi ich przeskalował. bierzesz sobie i skalujesz, nie? Miarką znaczy, tak, tak, tak, To tak. nie wiem, czy... Czy u gościa na Allegro możesz to zamówić, czy, czy po prostu on ma wiesz, wydrukowane te modali, nie wiem, 30, czy drukuje ci na zamówienie? Raczej na zamówienie, wiesz, a poza tym polecam wam figurki RPG, stronkę i tam możecie sobie zamawiać wydruki i tam ze wszystkim się dogadacie. stl tylko podsyłacie i pśm, jazda. Dobra, mamy kolejny starter, który w międzyczasie wyszedł, jeszcze nie zagraliśmy my w grę, a już jest kolejny starter. No i mamy... No, tak jak mówię, trochę się potwierdza, bo mamy tutaj TAU i siostrzyczki i mamy dwa takie zestawy, nie? Siostrzyczki. I to są nowe, nowe, nowy unit siostrzyczek, w takim lekkim marmorze, częściowo miękkim. I nowe modele wszystko. A w przypadku TAU mamy odświeżone modele, bo one tam mają chyba jakiś upgrade pack, że mają te takie śmieszne nowe główki, z tego co kojarzę. Nie pamiętam, co tu się zmieniło, ale wydaje mi się, że właśnie minimalnie są inne, ale... Yy, albo, są ab, albo Upgrade up Pack, albo minimalnie. Tak? finders. No, tak? tak, tak. Nie, yy, nie, to są Breacherzy po prostu chyba. Aha. Ale mogę się mylić, wiesz, już nie kojarzę. Czekaj, no może będzie coś napisane. Yy, a, ma, ma, masz rację, po no. No to przepraszam, to ja tutaj. Skauchi po prostu, ta Skauci. Ta, Tau ta Bo oni mieli, mieli te krótsze karabiny i chyba tą Klołki mieli, nie? Tak, no ale... Hmm. Z, z, z, z, a dobra, to nie zauważyłem, że tutaj jest z Rail, z Rail Riflem, czyli taki X sniper ja mam taki model, tylko że leżący z tym, z tym karabitem. Rail Rifle to jest to, co mają na przykład te XV-88, czyli Broadside. <śmiech> jeśli nie pomyliłem symbolu, to chyba XV-88 są Broadside. i one mają po dwa takie na plecach. Nie? A nawet większe. A tu jest jeden taki ręczny. Tak. No i tu mamy i Mamy właśnie fajne modele z pejczykiem. Z dwoma pejczykami. Nie pamiętam, które z sisterki, ale które z tych nowych, tak jak ich chwaliłem ostatnio, że w końcu przestały wyglądać jak. Niemieckie pływaczki. To, to w którymś z tych nowych zestawów, tylko nie wiem, czy tym, czy jakimś wcześniejszym, który gdzieś tam omawialiśmy, czy coś, wrócili jednak do chlubnego, chlubnych patwiat, takich powiedzmy, mniej kobiecych, na kobietach. Ale co, teren jest w tym zestawie, tak? Dobrze, kojarzę? Tak, tak. W tym zestawie jest teren. To jest tak, odpowiednik, wiesz, odpowiednik no. tak. To jest taki boksik, wiesz, że od razu możesz, kupujesz i masz grę, nie? Gotową. Tak. tak, mata pewnie jest. Planśla jest wszystko, no. Jest przyszło, no. Znaczy, więc ustalmy. Boksik, który kupujesz i masz grę gotową to jest X-Wing tak? który składasz i mm -hmm. pół godziny później grasz Tu jeszcze trzeba trochę pracy. No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, że nie musisz de facto dokupywać ani figurek, ani terenów. No tak, wszystko tak. jest jakby w środku, nie? No musisz je oczywiście. I nie składać, pamiętam, omanować... Zigi w Oktariu się miarka była, salówka. Nie. Pewnie to plastikowe nie. takie dziadostwo. Te plastikowe góry ja, są. Nie. A może... Znaczy, no dobra, nie, ja, nie, nie, pytam, nie pytam, czy rozwijana, ale cokolwiek, co, co mierzy cale. Było no, chyba, nie? Wydaje, wydaje mi się, to że to są to tylko te plastikowe. plastikowe. Wydaje mi się, że są tylko plastikowe i te... Do... No to są. No to dobra. No. Chodziło mi o to, czy na przykład nie ma takiej sytuacji, że kupiłeś całe pudło, nie ma w, w domu i nie pograsz, tak? Nie, nie. Wszystko, co potrzebujesz no, do gry jest w widzieliście, widzieliście to zdjęcie, jak chłopaki grali żołnierze amerykańscy w Iraku Warhammera i mieli miarę. Tak, proksowali kamieniami i mieli miarkę do tego, do oleju, do ciężarówki po prostu, jak ten. I proksowali kamienie, wiesz? Białe kamienie to była jedna frakcja, a kamienie takie szare to była druga frakcja. Nie? Tak, ale to było dobrze I w taki sposób. A kostki to wiesz, no, żołnierze. Pewnie kostki i karty to można wiesz, skołować dosyć łatwo, nie? Wystarczy, że masz ołówak i masz kostkę K6. Tak jak, nie wiem, tak uciszyliście się, więc mówię, na ściankach ołówka piszecie sobie od 1, 2, od 1 do 6, zakręcacie ołówkiem i tak jak upadnie, taki jest wynik. Takie były kostki egipskie chyba, z tego co kojarzę, że właśnie takie sześciościenne wycinki ołówka. No, Udłużne. Można było turlać nimi. To także ołówek masz, to masz, masz kostkę. I nie musisz psuć ołówka przy okazji, nie? Bo drugim ołówkiem sobie napiszesz na tym ołówku. Mm. <laughs> Teraz Orki się biją 140 ołówków. Wrów. <laughs> <laughs> chyba chyba termin, by zaczął coś podejrzewać. No i to, co tu, książka jest? Znowu właśnie boksik yy, kiltimowy nie jest nie, nie ma jeszcze pudełek zapowiedzianych, osobnych. Chyba tak? Dobrze kojarzę? Że nie ma osobnych pudełek zapowiedzianych na razie? Nie, nie, to wychodzi, nie. tak. Znaczy to już teraz wyszło, premiera o nie. ja premierę jakoś niedawno, On... nie? I po... czekają z... z osobnymi pudełkami, bo wiesz... Pa, pewnie by to w jakiś sposób y, wpływało na sprzedaż też tego Pewnie, grzechu. że tak. To jak już odsiedzi swoje na półce, tak jak y, Oktariusz odsiedział, to wtedy puszczmy jako wiesz indywidualne Co Jak wyjdzie to... następny tematyczny box. A no właśnie, to jest dobry, po... no to jest dobry pomysł. Że jak wyjdzie następny, to wydajemy z tamtego rzeczy osobno. No? Aha. Moi drodzy, teraz mamy sekcję artykułów około-sigmarowych i tutaj też się trochę pouzewnętrzniamy na temat tego, co wyszło w ostatnim czasie. No i mamy z 5 września Sunday Preview, który był w chyba większości Sigmarowy. No i co to wyszło? Mieliśmy nowy bóg do stomkas eternalów. do tych stomkas eternalów, do których wyszły smoki, to do tego jest? Z tym to wyszło? Czy to jest po prostu znaczy, jeszcze do Dominion? Trochę poszerzają, poszerzają to, co wyszło w Dominionie. Mhm troszkę dokładają innych modeli. Okej. Okay. no i oczywiście coś, co uwielbiam w Sigmarze, to karty jednostek i tokeny, które mamy wszystkie, czyli czary, Specjalną miejki czy jakieś inne rzeczy, które możemy robić. Możemy sobie takie tokeny kłaść przy jednostkach, na które to zarzuciliśmy. By to się tak szybko nie deaktualizowało, to by było naprawdę zarąbiste. Ale to się nie deaktualizuje <coughs> tak szybko, a poza tym to jest dosyć tanie, moi drogi. To chyba ten zestaw kart i e, tego, bo jak to, mogą się ci deaktualizować punkty, nie? I potencjalnie może Power Level ci się zdeaktualizuje na tych kartach, jeśli. Ale nie, nie jestem pewien, czy oni tak w Sigma robią często te przeglądy. Natomiast yy, nawet jeśli jakaś zasada się tu poprawi, no to to jest powiedzmy półbiedy. Możesz tutaj dokleić kartkę, tak jak w kodeksie, nie, powiedzmy. A, ale to jest super. No i chyba to kosztuje chyba 80-60 złotych. Ten zestaw kartek i tych tokenów, więc to nie jest jakaś. Jaka no wiesz, no ale ułatwia ci grę. No, jak pomyślisz, że musiałbyś sobie to zrobić, sam przekleić, siedzieć w Photoshopie i to robić, czy jest to warte 60 zł twój, twój czas? E, wątpię. A te, wiesz, może w przypadku Stonka Saturnali, no to tak jak Space Marinów, to się dosyć często może aktualizować. Natomiast w przypadku takich armii, jak. E, zaraz wrócimy do modeli, e, tak jak Król Boysów. Coś takiego, wiesz, mam wszystkie czary, które mogę mieć, które mogę użyć na nich, nie? E, mam karty wszystkich jednostek, które mogę mieć, więc wiesz, no, to jest, to, jest to dosyć użyteczne, moim zdaniem. Bardzo, bardzo fajne. No, deaktualizacja, aktualizacji, ale to to nieuniknione. E, no dobra, i mamy kilka modeli jeszcze. E, mamy bohaterów różnych. Mamy tego gościa z, y, z... Boże, z dwoma... Kurde, co to są? Gryfy jakieś? Grycerz Judicator z gryfopsami Całkiem dynamicznie. Tak, Gryf Hounds, tak. Faktycznie. No te psy tak robią dynamikę, nie? No i on też, fajnie, noga podniesiona, ta Hiro skałka nie jest to aż taka. Ozdrany płaszcz, w ogóle nie. I coś tak. fajnego, yy, że przez to, yy, jakby, że jest Scale Creep, mm. ma on swoje minusy, ale też można modelować łuki z cięciwą. Dawniej łuki były raczej bez cięciwy, ale na przykład elfy, Te, te elfy nowe. Elfy z krainy światła, mhm, od Boga Tekisa, co tam. Luminetron, coś tam, coś tam, tak. Luminate, Re Re Luminate, Re tak. Re e, to chyba u nich pierwszy raz w Sigmarze się pojawiły cięciwe, takie wyraźnie widoczne na łukach, ale okay. no i teraz na tych stormkastach nowych też są. Co prawda jest troszkę karykaturalnie za gruba, no ale powiedzmy, że to jest chyba najcieńsze, co można uzyskać na wypracę do plastiku. Wiesz nie? co, cieńsze rzeczy jak robią w niektórych modelach yy, Sigmarowych, jak miałem, jakiś tam właśnie pasek czy coś, to zwróć uwagę, że mi się to pękało samym przy wycinaniu z no, wyprasku. Potrafi się łamać od samego transportu, nawet nie przy wycinaniu, więc... No, mi się okay, no, do, doceniam, że coś takiego istnieje. Dużo, no ja dużo tak... lepiej w moich oczach wygląda łuk, jeżeli ma cięciwę, niż jaki nie ma. Tylko co to jest w ogóle, co to miałby być? No, ozdobnik. Buz, błyskotki, flesza nacięciwie, no, trochę głupie. Nie? No, no cóż, Obciążniki, żeby, żeby po prostu bicka lepiej robić, jak odciągasz. Żeby nie było mu tak łatwo, nie? <grym> żeby tak, żeby naciąg łuku był jeszcze po prostu, wiesz, cięższy. No dobrze, i mamy jeszcze drugiego. Nie, to są już chyba to są, są to są chyba do... znane modele, wydaje mi się. To one już chyba były Tak, Tak, tak, tak. to, Arcano... to podobnie i Gryf Charger oraz Ewokator Prime no i to i mamy Rydwanik i Rydwanik jest fajny i ma zarombisty hełm ten z łukiem, bardzo mi się ten hełm e... podoba taki koryncki trochę czy, je, czy, je, czy jest butla gazowa w nawiązaniu do Gladiatora <glediatora> <glediatora> widziałeś kiedy szwagier, o co chodzi z butlą gazową? Na jakąś wpadkę na planie, tak, żeby tak, zapomnieli tak, zabrać? Tak. Tak? Zapomnieli zabrać, bo on miał robić ten dym taki, miał tam by chyba puszczać powietrze, żeby dym spotkał się, czy nie, dym kokusz no tak, no jak, jak w Troi brat Pitt Zgarbi. robi operację desantową z morza na, na brzeg i tam pokonuje Trojan i jest bohaterskie ujęcie takie od dołu na jego męską brodę, tak? żuchwę właściwie, mhm. to w tle widać samolot Boeing 737 wysoko lecący sobie. Ja nie wiem, czy czegoś takiego. Gadam z zegarkiem walczący z orkami. To... Fajne takie, lubię takie. No takie... to ten, to jak pod Grunwaldem miał zegarek w krzyżakach. <laughs> Ej, co więcej, w, A i... w krzyżakach albo w potopie była Nysa jechała, albo Żuk jechał w tle. Żuk, Żuk, Żuk. Jadł, tak? I widać wysokiego i napięcia. W Adidasach, nie? Tak, a tak zbieram. Tak, no bo statyści to im, wiesz, da, dali im po prostu jakieś kubraki i spodnie, a obuwie to albo było przykryte po prostu jakąś tkaniną, mm. żeby nie było widać, albo po prostu jak jesteś z tyłu, no to nie dostawałeś nic, nie? Mm. No i do Królbojców też pojawiła się masa, masa fantastycznych modeli. No po prostu nie mogę się doczekać, kiedy zacznie malować wszystkie, ale jest tak, jest ten ziutek, Breakabos na Mayer w ogóle w przekozach moim zdaniem. <grym> Jak to w tym, w, no, w Mad Maxie było, nie? Duży kolej z małym gościem. Master Blaster. Master Blaster, właśnie tak się to nazywało. No. Mamy łucznika, kusznika właściwie. Balista bardziej chyba, nie? Może balista. Ba Beast Skewer. No to jest jakiś taki, wiesz, szaszłyczek. O, o orkowy szaszły. Bolt Thrower. w tak, ale jest po prostu model, jest, to, to jest większy podstawek niż do także możecie niż, niż do motocykli obecnych. Więc możecie sobie nie. wyobrazić, to, jaki to jest wielki. Chyba 75 albo 90 to jest podstawek. E, no, i, no i co tam, kostki. Znowu, bardzo fajne kostki, czytelne, nieprzekombinowane nie nie tutaj. Jeden symbol na szóstkach oczywiście i ten stronkastowy, bardzo fajnie. No i do reszty mamy też do e, umarlaków, do e, jak się nazywają... Grand Alliance to jest ten great mo do chaosu i do, ogólnie do order, nie? Czyli do, do, do tych głównych, że tak powiem. Mm -hmm. Niech, bo to jest do wszystkich Androidów. O, to chciałem powiedzieć. No i co? I to wszystko, co chcieliśmy Z Sigmara, tyle, jeśli chodzi o ten artykuł, to z Sigmara, wszystko. E, no i co? E, z klubem. Pan, Pan Szaman. Na, na wielkim, ptasiorze, ptasiorze, Na gobs Gobsprack na kilabik. Tak. Ork z wielkim ptakiem. W ogóle te nazwy do tych Królbojców brzmią jak, jakby Wutank Klen nazywał jednostki, nie? <laughs> Killa Big. copyright friendly is <laughs> over 9000. No jest, oczywiście, że tak. Ale fajnie, że wymyślałem coś swojego i... Słuchaj, jeśli mają się w ten sposób bronić przed copyrightem, to spoko. Gorzej, jak nazywałem orki orrukami i, i tak wszyscy nazywamy orkami. Tutaj wszyscy... Wiesz co? Ja po prostu muszę, muszę w odniesieniu szwagier do naszej dzisiejszej dyskusji, zanim się Zygi pojawił na, na streamie, posprawdzać jak te copyright friendly nazwy się po niemiecku prezentują. Bo to muszą być po ja prostu złożenia, w te, ty, wiesz, złożenia rzeczownikowe chyba na pół pudełka, nie? Wystarczy, że otworzysz no. GW na, po, po, po niemiecku i wejdziesz z Sigmara i Królbojców cool i już będziesz miał. To ja żałuję, mogę... bo, żałuję, bo akurat dzisiaj pudełko pod nim wyrzuciłem. Taka podpowiedź dla naszych słuchaczy, jeżeli macie smutny dzień, coś wam się niedobrego przytrafiło, to polecam wejść na Games Workshop i ustawić po hiszpańsku. Jest to źródło nieprzewidzianej radości. Co, co, tam, było z co tam było z tym nekronem? To jest Skorpek Lord po hiszpańsku, to jest Senior Skorpek. Senior Skorpek, to The Obersturmvogel a na przykład Dead Company Captain to jest y, y, El Senior de la Compania de la Muerte <grystanie> to tak romantycznie brzmi po prostu ale wracając do modelu model jest fajnie zrobiony ja nawet chyba jakiś taki krótki filmik zrobiłem o tym, że jeśli skleimy wszystko poza głową tutaj od tego elementu wkleimy, znaczy jej nie wklejmy i poza tym ziutkiem na tym siedzeniu, wkleimy to z tyłu ale nie tego ziutka to możemy zmienić głowę Możemy zmienić dziutka i wymienić go na tego Gostka. I centralnie, no tylko mamy ten fotel rozbudowany, bo tu ten fotel jest, tylko on jest tu rozbudowany o taki inny... Ten ale mi teraz pomysł przyszedł, ale mi teraz pomysł przyszedł, jak te modele pokazujesz, tylko musiałbym skalę zobaczyć, no. bo cały czas nie skleiłem Mortariona, bo mam plan do Mortariona, że go zrobię tak jak na tych starych artach chaosowych, że nie będzie miał skrzydeł muchy. Mm. tylko skrzydła takiego no anioła Przez, śmierci okay. nazwijmy to takie to poszarpane pióra i tak stary no to je, jeżeli rozmiar się zgadza to są idealne nie to jest postać. Knighta chyba wiesz Bager, powiedz, może, może jeszcze, powiedz jeszcze raz nazwę tego y, kapitana po hiszpańsku no chyba y, el señor albo el capitan de la compañía de la muerte no. de los ángeles del sangre <laughs> a po niemiecku <głos> <głos> Hauptmann Honda. Nie, jeszcze raz. Te, przy, przy, przy, przystawię bliżej telefon. Powiedz jeszcze raz. Znaczy, ja już powiedziałem, a ty po niemiecku masz powiedzieć teraz, tak? Nie, nie, nie, nie, nie. Coś Powiedz po jeszcze raz po hiszpańsku. El kapitan de la compañía de la muerte. No, nie no. słychać więc spuścił jakiś <SZ��>؟ sample muzyczny, ale musi nam powiedzieć, co to było tak, musi nam powiedzieć, co to było bo chyba wygłuszanie nie, wiesz co, działa. Gram, gram, gram na gitarze A. A. taki hiszpańsko brzmiący motyw tylko nie wiem, czy mikrofon to łapie no właśnie nie łapie, chyba wiesz co, działa wygłuszanie hałasów i brzęczysz brz brz według telefonu jak hałas według tego według programu no dobrze, więc mamy tych mamy jeszcze takiego Słombo skandrek też fantastyczny model. Tyle tych pasków, ile tutaj było na tym modelu. O, matko boska. Składania, składania. No już. Mm. Śliczne te modele są. Po prostu śliczne. Jego też można złożyć na dwa, na dwa rodzaje. Jak mi się te orki średnio podobają, to ten mi się podoba. To jest fajny. Ten fajny czy stwór. ten wyżej? Czy ten niżej? W obu wersjach tak Aha. naprawdę. No jest taki taki, taki potworkowaty. Nie? No i jeszcze, nie wiem czy tu jest... O, znaczy jest... on bardzo, wiesz co, on Zygi jest... Bardzo anatomicznie oparty na, nie pamiętam, Megaterium to się nazywało. To był taki leniwiec wielkości żyrafy, który żył tam w trzecio czy czwartorzędzie. rzędzie. No, może być coś, no, może być. No, mamy Gatripazów, którzy wychodzą poza boksem. Dominion i tego gostka, który y, marsz krola, marsz krola slogot, y, czyli ten, jak się nazywa ten, co zapewniliśmy za przedwcześnie, wyleciał mi teraz z głowy. Golum Golum no, po wojsku, nie? Golum wrócił z wojska i inteligencji mu niestety nie przebyło. Nie? Po roku w Rosji. Albo coś tym stylu. No i co tam? Tereny w budowie. bardzo Niebrzydkie fajnie. terenki. Co? Niebrzydkie terenki. Właśnie Niebrzydkie tak jak nikt. mówisz, że rusztowania są jakieś, tak. nie? Takie. No bo to jest też element flafu, że Sigmar zbudował sobie swoich primarisów, czyli tych nowych mm -hmm. stormcastów, żeby... Retake the realms mhm. i du duże parcie jest, żeby mhm. odepchnąć chaos mhm. i na nowo budować miasta dla śmiertelników, tak? No widać tu jakieś kamienie stare, jakieś, jakaś stara budowla i na tym wzniesiono. Na mało, starym fundamencie masz coś tak. nowego, nie? To tak. samo tutaj, stara, zniszczona, nowa kolumna, nowa wieża. Tak. Nie, tak. Bardzo fajnie, bardzo klimatyczna i to chyba w tym największym boksie, e, może jest to napisane, Extremis właśnie, ekstremist Starter Set, jest ten. są te tereny. Bardzo fajne, mhm. dobre. Do, podejrzewam, że wiel, wysokość jest idealna, więc do, do Warcry'a też by się nadawały. Oczywiście no to wszystko już teraz jest robione, wiesz, modułowo. Nie? Żeby się wszystko zgrywało, więc, no więc spoko. Dalej w artykule z 11 października 2021 no, roku. panią Wampir, możemy omówić. Mam panią Wampir. No nie wiem, dla mnie ta pani Wampirzyca jest super. Ona ma dwie ręce w ogóle, ma dwa, dwa rodzaje ręki, może mieć, tej prawej, lewej, przepraszam. Możemy no, tak mieć podkurczoną, ale nie pamiętam, co na trzyma w tej ręce. Natomiast jest to model, który wygląda faktycznie jak, jak ten, jak kobieta po prostu wampirzyca, nie? Bardzo, mi się No bardzo Właśnie model, model spoko, tylko bym głowę wymienił. A mi Bo właśnie nie, mi właśnie wygląda. Żydka tak... jak noc. Mamy inne. Znaczy, rodzice, no, tutaj taką koncepcję chyba poszli w stronę nosferatu niż tych tak. wampirów z pióra An Rice, więc jakby mhm. kumam o co chodzi. Natomiast tak, ciało ma takie powiedzmy powabne i uważam, że ma całkiem dobrą rzeźbę, wyrzeźbione ma dłonie, całkiem nieźle. No tutaj Widać tak tam dobrze. napięcie mięśni i tak dalej, no. Nie wiem czy to jest namalowane, czy to jest po prostu wymodelowane tak dobrze. Nie, wymodelowane jest chyba, bo ewidentnie tutaj widać, że to jest jakiś cień, wiesz. Mhm. Poza tym na modelu, na pudełku jest tam pokazane, że z innych kątów i też widziałem takie, że ta błonka taka jest dobrze zrobiona, nie? Jest trochę za duża, tak jak patrzę teraz na swoją dłoń, musiałbym mieć ogromne ręce, albo ogromną tą błonę, ale mimo wszystko nadal jest to... No, kto wie, jak wampiry wyglądają tak naprawdę, nie? Musi mieć duże dłonie, żeby trzymać tego, z którego pije krew, nie? No na przykład, no, w <śmiech> <śmiech> it's a reason. <śmiech> no, ewolucja. No. no, dobra, lećmy dalej. Kolejny Sander Piwo z 17 października 2021. I co tu no. mamy? Tu mamy, o, Bartolome... Bartolomew, tak? To jest, to jest fajna figurka. A nie, to Bastem. Nie wiem, czemu Bartolomew. święty Mikołaj. No, koleś nieźle wygląda, nie? <śmiech> I, nie, ale i... fajnie, fajna, fajna kompozycja w ogóle, no, ogólnie jako, jako charakter, jako HQ, naprawdę... Jest. Czy mi się wydaje, czy on ma taki no, murzyński nos wy, wyrzeźbiony faktycznie, że on, że on jest, nie jest tylko pomalowany, ale on był wyrzeźbiony jako czarnoskóry koleś, bo ma taki Byś typowy... Taki typowy mi się wydaje. Co, no jeżeli, to jest imienny, jeżeli to jest imienny bohater, to bym zakładał, że no taki był koncept, nie? Żebym no mógł tak, zrobić takie. To jest Bastian tak, tak, tak, Kartalos, więc możliwe, że. No to wiesz, no to, to raczej nie chodzi o to, żeby go, żebyś go mógł pomalować na jaki kolor chcesz, tylko no on taki we flafie jest i ja tyle. No, nie? Bo takie są nosy, takie, że tak powiem, y nie chcę używać słowa. Znaczy w teorii kaukaskiej, tak, Kaukaskie. tak, że w teorii Kaukaski nos jest węższy, natomiast spotkasz osoby czarną skórę z wąskim nosem i ma... spotkasz białych z szerokim. Natomiast jako ogólna reguła rzeczywiście <coughs> chyba częściej szeroki nos występuje u rasy afrykańskiej. No tak, no bo chodzi o to, żeby ci, wiesz, żebyś się wentylował, nie? Mhm. Ale w sumie to, to tak już... pomyśleć, jak pomyślisz, to tak może być yy, ten cywilizacyjnie, nie? Że... Załóżmy muszą biegać, więc muszą się dobrze wentylować, więc mają... Wiesz, są takie specjalne naklejki. Sorry, na zigi, Mieszkają zigi, w zigi, miejscu, gdzie jest zigi. zajebiście ciepłe powietrze, no, tak? No, Zygi, po prostu spójrz jak wygląda lis polarny, a jak wygląda fenek lis pustynny. Jeden ma duże uszy, uszy żeby po prostu y, wymiana ciepła była bardziej wydajna, a drugi ma malutkie łóżka. Żeby to ciepło nie uciekało I podobnie, podobnie jest po prostu u nas, mhm. u ludzi. Mhm. Tak samo kolor skóry, no im jesteś wiesz, w cieplejszym klimacie, tym masz ciemniejszy kolor skóry, żeby, bo wydziela się melanina, żeby ci chronić skórę nie? przed tak tak. promieniami mhm. No I tutaj to oddziały, ale to nie są. Ci są nowi, chyba, tak ale ci nie wydaje mi się. To, że... są, to są, <coughs> przepraszam, to są mutacje unitów z dominiona, tylko na przykład ze zmienioną bronią, no i inne pozy. A okej, okay. Pretors. A ci łucznicy całkiem spoko. No i wszyscy my się te narzutki co? ich podobają. Mają na Słucham, płaszczy, to, mają na ramionach. Fajnie wyglądają. To autentycznie mi się podoba. Te narzutki tutaj. No, no, no. I księciwy mają wszyscy. Na, na tych trzech modelach poniżej. Tam dobrze to widać. O, wyżej. A o o, tych, tu. o, tu. o tu. tych mówisz, tak? Te, te narzutki. Tak, tu naprawdę to fajnie wygląda. Mm -hmm. Ale to tak jest są. Może zobacz. przez to, że tych, te pal drony zakrywa, to troszeczkę jakby zabiera im tą space marinowość, bo jednak te, wiesz, naramienniki są u space marinów dosyć takim charakterystycznym mm -hmm. elementem. A tu jak są schowane, Coś to się bardziej jest. tacy robią. Unikalni, to co bardziej... Ale jest inni, równowaga nie... w naturze, bo jak Zigi przewinie na następny unit, to tutaj są paldrony do kwadratu. Po całości. No to są takie termosy, nie? Annihilators. Ale kurde, no fajnie tym ale... kolesie. Stary, paldrony są tak rozbudowane, że chronią ci czubek głowy. No, dobrze, fajnie. Nie podoba pod, pod, mi się to. Tak. Czekaj, ktoś, kto, ktoś, kto, ktoś robił takie coś, że jakby Space Marine podniósł ręce do góry. To by sobie w wiesz, głowy, tak. Jak tak, wreszcie tak. poddania się, to by mu padrony zkilotynowały głowę. No tutaj. O, to co teraz wyświetlamy, to są dokładnie skalpty z Dominiona, bo wiem, bo pięciu takich mam, także są dokładnie te same pozycje. co... A czemu tylko pięciu? Ty, kup, ty kupowałeś Dominiona, czy kupujesz sobie po prostu tylko pięciu? Nie, kupuję sobie na sztuki z Mrocznego Raju, pięciu tych, sztandarowca takiego dużego i drasty. Mhm. No i mamy zapowiedź tutaj, w tym, w tym mamy zapowiedź smoków. Tak, no już omawialiśmy tak. w poprzednim odcinku. Te Super. No i tu łucznicy, e, e, sli, slitasi i tak dalej, no tutaj. Wadca pierścieni. E, I z Warhammer Day 30 października 21 mamy... No, książka dla nurglowców i Magdalena. nowy jeden model. Nie, tu go nie ma? Tutaj jest. To jest ten, nie? Tak, jakiś taki szaman z dwiema opcjami głowy. Mucha albo w kapturze. Mucha, albo w kapturze. Ja, słuchajcie, jestem przed... To jest fajny model. Muszę przyznać, że nawet jakby go wziąć, nie wiem, na yy, jednego z yy, Boxwalkerów, nie? Albo czterdziestkowego jakiegoś, e, jakiegoś tam, właśnie do Boxwalkerów jakiegoś tam, nie wiem, oni mają jakiegoś tam przewodnika swojego? Nie, oni są wszyscy jakby jednakowi, nie mają średzycie ani nic takiego. Nie mają nawet im innego żadnego takiego? No tam by nie. pasował idealnie tam, Nie ja no. no wiesz, Ziggy że to są tak na, dobre, na dobrą y, sprawę, wiesz, nowa wersja Plague Zombies. No, no to tak, tam nie, nie miałeś tak. sierżanta, miałeś po prostu y, ty, Tyfus był przewodnikiem, bo mogłeś sobie kultystów wszystkich zamienić. Tak. Jak brałeś Tyfusa do armii, to wszyscy kultyści mogli się zamienić w Plague Zombies i wtedy tracili y, możliwość strzelania, ale dostawali plus jeden chyba do tafnesu, Jeśli tak, się no nie, nie mylę. No i, i chyba, chyba tego. No, pay, no. Albo właśnie filmopayna dostawali lepszego. Ja w każdym razie jestem przed pomalowaniem tego modelu. Tego dużego? E, tak, dla jednego z patronów. No, ma... I po prostu jestem przerażony, bo nie chcę go spieprzyć, a jest tutaj dużo do roboty, więc na początku myślałem, że może go, y, z, wiecie, z kontrastem go potraktować, ale to jest. No właśnie, zasugerować kontrasty z więc... Więc chyb... I myślę, również że... kontrasty z aeropsyka. Tak, ale myślę, żeby zrobić go tak, że zielonym kontrastem go pojada, później będę go wyciągał delikatnie, wszystkie, takie, wiesz, stipplingami, dry brushami, będę wyciągał całą tą skórkę zieloną, uh -huh. przebarwienie robił. A później usiądę i detale wszystkie porobię, nie? Uh -huh. Ale jest po prostu projekt, no, mam nadzieję, że kolega Kamil, który, dla którego będę malował ten model, jak go zobaczy. Zastanawiam się właśnie, nie chcę go malować na streamach, ale chyba sfilmuję cały proces i pokażę później, jak ja to zrobiłem, żeby... Bo chcę, chcę też, żeby miał trochę niespodziankę, nie? Jak dostanie model i, wiesz, będzie mu wara opadała. Bo chcę, wiesz, no, pocisnąć takie nie? No, dobrze. dobra. No e, dobra. Czyli to wszystko z Sigmara, co mieliśmy do omówienia. I teraz przejdziemy sobie do artykułów z. Cała jedna rzecz ze Śródziemia. Znaczy było tam więcej artykułów, no bo ogłaszali reedycję starych modeli, tak? Mhm. To co robią od czasu do czasu, że biorą jakieś stare modele niszowe i robią małą produkcję, że na przykład przez, nie wiem, 3 miesiące jest dostępny. Mhm. Natomiast z nowych modeli, faktycznie nowo wyrzeźbionych, to jest tylko to, co widzimy tutaj, czyli nowa wersja króla mhm. na zguli. Mhm. Jest i na koniu, i na piechotę. I też ma alternatywne głowy. Można mu dać głowę zwykłą w kapturze, tak jak był w drużynie pierścienia, a można. Jeszcze mm -hmm. tą dodatkową broń, ten korbacz chyba to jest. Yy, I koronę. Ale mogę powiedzieć Borgóra. coś? Mm -hmm. Malowanie jest na odpierdol. Przepraszam bardzo, ale. Jak mnie wodę... nie przeszkadza. Nie, jakoś nie wiem. Wygląda mi tak trochę na odwalsie. Nie wiem, nie wiem. No nie trochę, wiem. trochę grube highlighty Runfangiem, trzeba przyznać. Ja wiem, że czarny jest trudny do pomalowania. Nie, nie, nie wiem, czy, by, czy bym to zrobił lepiej, natomiast o nich spodziewam się czegoś więcej. No zobacz to na przykład tutaj, highlighty na tych pasku. No jakieś takie... No, że jest taki wsparciały, nie? Wiele razy zginany, stara skóra. Tak, takie... Tak, nie wiem, nie Ale ja, ja to kupuję. Musi znaczy, nie powiem. kupuję w sensie, że kupuję model, a ja to kupuję <głos> jako koncept. <głos> tutaj ten konik jest ładnie zrobiony. Skóra, no umaszczenie tego konia jest w miarę, w miarę. W mhm. miarę, w miarę. Ale, on, ale to jest czary, no to w sumie nie wiem. Oj, tu ma też dwie głowy alternatywne. Tak, tak, tak. Oczywiście. No fajnie. E, koniec dokładnie on, on, on będzie po staremu sprzedawany tak jak kiedyś to robili, że kupujesz sobie paczuszkę i masz oba modele. Jeden na ten drugi na wierzchowcu. Tego, nie, jeden, co wiem, tak. Jeden będzie za 80 zł, a drugi za 120. Ten skoń będzie droższy, oczywiście. Nie, akurat wiecie co? Nawet jak sobie teraz wejdziecie w sekcję Lotra, mm -hmm. właściwie Middle Earth na GW, to, to jest chyba ostatnie miejsce na tej stronie, w tym sklepie internetowym, które się broni przed pojebanymi e, politykami cenowymi GW. Bo nadal można, nie wiem, postać typu Farmer Magot i psy kupić za 4 dychy. W metalu, i to jest dokładnie ten sam model co 20 lat temu, ale za 4 dychy, nie? Mm -hmm. Dowództwo Rohanu, czyli kapitan sztandarowy, trębacz i nie wiem, jeszcze jakiś czempion, 8 mm -hmm. dych. No to w, faktycznie jeszcze te ceny. No bo to się tak nie, nie? Tam jest, trzymają, bo ludzie, pudło, sorry, pudło Warriors of Rohan mm -hmm. kosztuje 130 zł, ale masz tam ich 24. Także to masz szansę wszystkie trupsy jakie potrzebujesz sobie wypełnić jednym pudłem. No tak, czyli jak patrząc na standardy czterdziestkowe, to masz oddział za 65 zł. Po po taniości, po ja wam, że trzyma ich New Line Cinema za mordy i nie pozwala na a mi się... śrubowanie tych cen, tak? Może tak być, a wydaje mi się też, że to się po prostu nie sprzedaje jakoś super, więc nie, nie mają w tym zysku, więc wolą sprzedawać po tanich cenach, ale sprzedawać małe ilości niż wiedzieć, że to będzie popyt na to i mogą przekręcić śrubę i sprzedać, bo jeśli tak się sprzeda, i tak ludzie będą chcieli to kupić. Nie jest to kompetytywne, no. nikt tu nie gra turniejów jakichś takich super, więc ci, co mają mieć, to mają... Ehm... Tak mi się wydaje, że to bardziej z tego wynika, że lepiej wolno sprzedać coś niż nie sprzedać nic, ale za drożej. Bo jakby było, by było droższe, to by ludzie na pewno już sobie, wiesz, wtedy od robili. Nie? Co i tak jest w przypadku tych systemów? Tak, i tak, popul tak, i tak popularne. Nie? No dobrze. To to by było na tyle z yy, wacy pierścieni i przejdziemy sobie teraz, moi drodzy, do herezji chorusa. No dobrze, panowie, ja wam oddam teraz głos, bo ja tam z herezji to nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje i, i udaję tylko, że wiem, więc szwagier, go. A, modele powiesz, czy ładne, czy nieładne, nie? A, to, to, to to zawsze, opierdolim zawsze potrafię. No, o to chodzi, w końcu menadżer. <laughs> Za coś mi płacą, kurde, nie? No to tak, nie jestem pewien, czy już tego nie omawialiśmy. Omawialiśmy. Ale tam Iron Twistów, Boże, Imperialistów Imperial of... omawialiśmy. Tak, i y, ładny model, tylko poza jednym szczegółem, że GW i FW twierdzą twardo, nadal twierdzą twardo, że to jest katafrakt i rzeczywiście ma cechy designowe katafraktowe, ten, y, góra tarczy, góra paldronów, ale to jest jednak mimo wszystko Tartaros, a nie katafrakt. Ale tak. poza tym ładny jest. Mhm. Oni cały czas tak gdzieś twierdzą, tak? W, w, w sensie. W, tak, w lo, w tak. Ten, tak. Ten... Wiesz co, po prostu jest upgrade pack y, zrobiony, bo imperial fiści mogą te tar Wiesz, Stormshieldy mają po prostu wczesne mhm. takie prototypowe. Jako w herezji chyba. Y, wiesz co, oni jeszcze salamandrzy mają, ale te salamandrowe działają trochę inaczej. Są jeszcze Blood Angelowe, które jeszcze inaczej działają. Yy, ale, ten, storm shieldów, tak, ale te prototypy tak, ale te są te najbliższe do tych czterdziestkowych, że cię inwula podrzucają natomiast wiesz yy. co w tym upgrade packu jest tak, że dostajesz te tarcze i dostajesz tartarosowe boże, katafraktowe rączki yy. Yy, więc podejrzewam, że znowu po prostu się pierdyknęli że dali, dali oficera który jakby zbroją ci nie pasuje do oddziału, którego domyślnie raczej ludzie będą mógł, wiesz, dołączać do, łączać do, do niego tak? Tak, Pamiętajmy, że mówimy tutaj że... o siódmej edycji Rulsów, więc jeżeli dołączasz yy, typka do unitu, no to jeśli chodzi o statystyki, to jest równanie w dół. Czyli jeżeli chociaż jeden koleś nie może robić sweeping advance, tak jak on, to cały unit nie może robić sweeping advance, dokładnie. mimo że sami tarotarusi tar tar tar tar bez niego mogliby. Tak, dokładnie. Więc trzeba po prostu synchronizować rodzaj pancerza z, z rodzajem pancerza na przykład bohatera. A to może dlatego zrobili go takiego, znowu użyję tego słowa, non-binary, żeby mógł, żebyś mógł sobie go podpisać pod jedno albo pod drugie, bo ma trochę elementów z tego i ma trochę no, elementów z tego. Teoretycznie, teoretycznie, no może, wie, no wie, może żeby to jest jakiś... Nie pasuje do niczego w 100%, ale do każdego pasuje po trochu, nie? Wiesz co, znaczy, wiesz co skidbasz, skidbaszowałbyś. Poza tym są, wiesz co, są y, Terminatorzy Legionowi, na przykład ci y, sekmeci z tego, z y, Thousand Sunów, gdzie Upgrade Pack wygląda w taki sposób, że sobie możesz na bazie tych plastikowych katafraktów i tartarosów, jak kupisz Upgrade Pack, to możesz skleić albo w tym wariancie, albo w tym wariancie i jak składasz unit, to sobie budując listę wybierasz, który oni mają pancerz mieć w danym rozdaniu. I to by było najlepsze. Im więcej opcji, to przeważnie jest lepiej. Tak? Mhm. Dokładnie. Więc no, no dobra, kwestia, to jeszcze zobaczmy jest... w zwykłym power armorze, czy tam artificer armorze i też chyba mówiliśmy, że spoko, taka wychylona poza... Tak, tak oba, są, oba, oba się naprawdę dobrze trzymają. No. I co, bronie doszły jakieś? Tak, nie. coś co było, znaczy było Last Chance to Buy parę lat temu, ileś czasu nie było, no a teraz wracają, o słuchajcie, jesteśmy mesjasze i możecie teraz kupić taką broń. No, Ta, tylko to są Graf z... Guns, nie mylić z Graf To tak, są dwie zupełnie inne bronie. No i to wszystko w tym artykule. A? Tak, z tego artykułu. No i tutaj mamy. No, podoba mi się. A tak się składa, że ostatnio tak. sobie właśnie Betrayera odświeżam książeczkę. Tak, Argel, z... da... Je Argel Ar, dał... tal. Jedyne co bym rozerwał Ultramarinsa Mark 3. Na co Jedyne co bym <śmiech> zrobił, to ewentualnie podmienił mu podmieni mu opcję za na przykład dodatkowe punkty, żeby mu tą włócznię z którą ma w książce dać i na przykład, że zamiast trzymać tego rozerwanego kolesia, to ma drugą opcję dłoni, że trzyma tą włócznię i na przykład dopłacasz za nią, nie wiem, 25 punktów, czy coś takiego. I mu Było wtedy spoko, nie? nie używa tych swoich szponów, które są takim czymś pomiędzy power fistami, a power clawami tylko na przykład może opcjonalnie używać tej właśnie włóczni. Ale staty ma dosyć mocne, bym powiedział, z tego co pamiętam, bo przeglądałem. Zaraz jak go wypuścili, to na stronie Forge'a możecie sobie podejrzeć jego statystyki. I popatrz, tak że będzie się całkiem dobrze kleił z Gal nie? Tak, oczywiście. No on, wiesz, takie same nogi, że ma ten, ten, ten dodatkowy staw, taki psi e, na nogach. Jedyne, co go odróżnia, to, że ma te skrzydełka. Galvorbaki no. nie mają skrzydełek. Natomiast no, Galvorbaki to są tacy dokoksowani mocno po ześci, którym możesz po prostu dawać power weapons i możesz im nawet dawać broń palną. Mhm. Więc to nie jest tylko tak, że, że biegną i tłuką, tylko, tylko mogą jeszcze sobie odpalić jakąś salwę przed szarżą na przykład i dużo osób im daje power mole, bo oni praktycznie wszystkie staty mają na piątkach, jak zwykli maryni mają na czwórkach, to nie mają, oni są po prostu kastoudys, o. Kerezyjni po stronie chaosu, o. Taką mają stat listę mniej więcej. No, zgadzamy się, że mo model ładny i trafiony. No, i A mamy Saurulsy, tak. Tu mamy kata frakta z Axem, czyli od razu od razu mu można dać tą yy, y, Legit Axe to się nazywa, czy Axe. Legatin, Legatin AX, Legat... bo... Legit... tak, AX. bardzo, Legitny Axe to... bardzo, tak, bardzo bardzo Legitna broń po prostu, a AP2 na, AP2 na inicjatywie, co w kerezji jest dosyć mocne i zazwyczaj kosztuje straszne, straszne pieniądze a Ultrasi to mają jako broń legionową i możesz na przykład cały taki specjalny oddział kolesi wypo, wy, wyposażyć w to. Ten mi się podoba, tylko moim zdaniem skorzystałby na tym, gdyby y, ten faceplate, czyli jak to się po polsku mówi? przyubica. Y, przyubica. Nie była złota, tylko była jednak mimo wszystko niebieska. Tak jak ultrasowy to Ja się przyczepię drobie. do jednej rzeczy, że ten faceplate wygląda po prostu zbyt podobnie do Iron Warrior i zbyt podobnie do tego nowego modelu Yy, Sons of Horus. Hmm, Także no, ja bym może coś innego po prostu mu dał. Mhm. Pewnie wzięli. Nawet Mark, Mark 3 taki rycerski. Mark 3 i uciąć ten grzebin oficerski, yy, tak, tak, tak, tak. taki przykleić mhm. do Mark III zwykłej, i już by to lepiej wyglądało. Zresztą umówmy się. Helm Mark III jest tak fajny, że nawet na primarisa naklejony wygląda lepiej ten primaris. No, Mark 3, Mark 4 moje ulubione dwie w sumie te To są te, które są. Chociaż tutaj jest taka. Tutaj jest taka bardziej Mark 4 bym powiedział. Zbroja tak. Chociaż ten na pierśnik powiem Ci na pierśnik nosi znamiona Mark 3 trochę. Znaczy, no to jest Artificer Armor na bank, nie? Więc tu może być takie pomieszanie z poplątaniem trochę, nie. Bo to są te mistrzowskie, także Są takie customowe, nie? Dobrze panie Tak, to masz po prostu zbroję, masz dwa plus Sejwa, ale bez tego, bez Wula. Y, znaczy, Techmarin tech nie robił jak dla obcego, tylko jak dla siebie. Tak, <grym> no. Dokładnie. Okay. Tak, to są zazwyczaj takie wy, wy, wy, wychuchane zestawy pancerzy specjalnie robione pod danego oficera. To był najwyższy banner na Makrag. Albo jak tam ktoś woli na Makrag. drugie podejście pod Uriela Ventrisa, tym razem udane, bo pamiętacie kiedyś był. E, Remusa monta... Ventanusa Vincent, Uriel Ventris, to postać o, 40. Dobra. Boże, e, dzisiaj mylę imiona na prawo i lewo, e, ale to jest drugie podejście do tej postaci. Pamiętacie, kiedyś był taki, e, taki sztandarowy Ultrasów wpuszczony generikowo. Tak, tak I jak tylko tak, jako bezimiennego. Tak, i Plota głosi, że po prostu ro, ro, robiony był jako model imienny, ale po prostu nie przeszedł, nie przeszedł e, oceny pozytywnie i stwierdzili, że go wypuszczą po prostu jako generikowy model, to samo się zresztą stało z tym, z Sigismundem, który został po prostu generikowym oficerem Imperial Fistów, taki, z takiego starego zestawu, że miał, miałeś sztandarowego i takiego gościa z mieczem, no to ten gościu z mieczem to miał być domyślnie model Sigismunda, który później I został... też, jeżeli dobrze pamiętam, stary, to z tego pudełka Sons of Horus Command Squad, czyli tam, gdzie jest sztandarowy i oficer, to ten tak. oficer to chyba miała być pierwsza wersja Malogersta? Tak, też. Też tak podobno miało tak, być, chyba. ale po prostu im nie pykło, nie przeszedł tam, nie wiem, kontroli jakości czy coś, i jednak stwierdził, że spróbuję drugi raz. No i tutaj jest próba, chyba całkiem udana, po zamalowaniu twarzy. No, no, coś, to okay. Znaczy, co, lepiej, lepiej niż twarz Gullimana 40, nie? <gulity> jest, put the lotion in the basket. No, znaczy, no, wiesz, okay. tu, tu, tutaj wygląda jakby po prostu, nie wiem, ktoś w oddziale się zesmrodził i on właśnie dochodzi do niego, to co się wydarzyło. <gulity> Ale fajna próba tego, yy, jak się nazywa? Marmuru. Marmuru. No, fajnie. Prosta ale to, to jest częsty motyw stary na herezyjnych ultrasach. Jak zobaczysz tego Gulimana, herezyjnego, to on ma całą podstawkę w marmurze Tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, biały, szary i fajnie to wygląda, nie? No to jest po prostu szarym kresie. Owszem, tak, nie owszem. Nie tak. Co tam jeszcze dalej? Chociaż no... pamiętam z któregoś White Dwarfa sztuczkę, jak zrobić imitację marmuru na podstawce, mhm. bardzo, bardzo szybką metodą wymagającą mało pracy i mało precyzji. Stary, bierzesz, Gaza. jak masz wet wipes, czyli te tak, mokre tak, chusteczki tak, tak, wycierania tyłka dziecka, póki jest mokra, jak wyjmiesz ją z mhm. opakowania, rozciągasz tak, że prawie ją podrzesz ale nie podrzesz tylko się rozciągnie tak bardzo mhm. i odstawiasz, żeby to wyschło. W momencie, jak to wyschnie, nakładasz to jako maskę na mhm. podstawkę i masz wcześniej psiknięte szarym albo niebieskim, jakimś takim, powiedzmy, mid-tonem, tak? mhm. takiego koloru, jakiego chcesz żyłki mieć, na to nakładasz tą maskę z Wetwipa i psikasz białym po prostu. I wychodzi ci imitacja marmuru. Tak, no to tą. Fajny ten, patent, Mogę ten muszę kiedyś Wet sami widziałem, no. Ten. Fajny, fajny No dobrze, to wszystko w tym artykule, bo te rzeczy już były omówione wcześniej. E, więc idziemy do. Um, u, co to za panowie są? Destroyer. To są destroyerzy, którzy też. Obrót destroyerów. Tak, to jest y, ogólnie rzecz biorąc, to był oddział, który kiedyś był dostępny. Oni go wycofali z, y, przez jakiś czas i teraz powrotem wrócił. To są to ja ogólnie. Ale ciekawe tylko ciekawostkę się wetnę, bo pierwszy White Wolf, jakiego kupiłem w lipcu 2013, miał rubrykę Forge World i w tej rubryce było, że właśnie wypuszczamy nowy unit i to są destroyerzy. Tak, to są ogólnie goście, którzy Zatoczyłeś mają. Y... Tak. To są goście, którzy mają Rad Grenades, czyli granaty yy, promieniotwórcze, które zdejmują jeden punkt Toughnessa i to się kumuluje się z innymi z innymi efektami, które zdejmują Toughness, więc yy, kiedyś ktoś, pamiętam, zrobił takie, taką kombinację, chyba Defgardzi. Devgardzi mają taki relikt Legionowy, yy, Rad furnace czy coś takiego, który zdejmuje Ci, zdejmuje ci też Toughness, więc można... Jak się naprawdę uprzesz zrobić taką kombinację, że chyba jest na oddziale, jest minus 3 do Tafnesa, czyli jakbyś walczył z, z Gwardią czy czymś takim, to chodzisz tym oddziałem i w promieniu ileś tam cali wystarczy się zbliżyć i od razu kasujesz dany oddział, bo w siódmej edycji jest tak, że jeżeli dana statystyka zjeżdża do zera, to oddział tak. jest uznawany jako zdjęty. Więc po prostu sobie chodzisz i oddziały wroga wyparowują. Nawet nie musisz ich szarżować za bardzo. <grym> Delete. No i to jest jednostka <grym> jakby flafowo, która ma w nosie konwencję genewską właśnie. Używa wszelkich zakazanych tak. broni i tak dalej. I salamandrzy tak nimi gardzą, że są chyba jedynym legionem, który nie może destroyerów wziąć. Tak. I bardzo często jest tak, że oni przez to, że używają takiej korozyjnej, niszczącej broni albo mają zbroje <grym> czarne Czyli farba się zjechała do podkładu, albo mają do gołego metalu. Wiem, że na pewno Ultrasowi Destrojerzy są na czarno, tylko mają chyba niebieskie naramienniki, niebieskie elementy. Tak. Y I pozostałe Legiony też mają ich jako takie, mm, takich bardzo zjedzonych z kolorów gości, albo na czarno, albo do, do gołego metalu i symbol destroyerów to jest taka jakby odwrócony ten wiatraczek radiacyjny, to widać na jednym z modeli na, na ramienniku. Tak. tak, tak. I oni często są tacy trochę dead man walking, że oni są zjadani przez raczyska i tak dalej, i tak dalej, więc to jest taki trochę, służenie tam jest trochę wyrokiem śmierci, takim odroczonym. No bo to jest tak jak pracowanie przy tym, hmm. y, reaktorze nuklearnym, nie? <laughs> po prostu... No, no, po prostu masz, wiesz. No, rekonstrukcję historyczną Thunder Warriorów, którzy to mieli wbudowane, że wszystkie, wszystkie narządy im zjadał rak. Hmm. Y, of Horus o Preto? tym panu już gadaliśmy. Gadaliśmy, więc to tak, wszystko... tylko malowanie, malowanie buźki tam, jeżeli Wentanu wyczył pierda, to ten właśnie, nie wiem, odkrył na kartce, popełnił błąd w obliczeniach w trudnym równaniu matematycznym, nie wiem, taki, taki leniwy zawód. Leniwy zwód. Co tutaj mamy? Tutaj mamy Final no, Broder. największy Tak. Ostatni Primarcha. I największe rozczarowanie chyba, nie? Dlaczego? Gdzie ma motor? Zaparkowany w no, Przyznam, że tak, że, że, że Jak rozmawia... motoru, Z nie rozmawialiśmy mała. na ten temat wcześniej. Wystarczyło, żeby on stał na swoim motorze. Po prostu, że na przykład jego motor został zniszczony na przykład, nie? I stoi na swoim motorze. I byłoby już git, a nie jakimś kawałku betonu. Wiesz co, wiesz co ja, bym, ja bym to zrobił tak, Zigi, że te wszystkie heresyjne modele są tak, jak rozmawialiśmy wcześniej na pozostawkach scenicznych. Ten motor mógłby stać zaparkowany. Albo tak jak mówisz, żeby byłby uszkodzony. Chyba... Chyba, chyba że, mój drogi, ten rozkrok nie jest zrobiony bez podstawy i będziesz mógł sobie dokupić motor, który mu będziesz montował między nogi i tylko mu zmieniał na tą lewą rękę. Na rękę trzymającą kierownicę. I to będzie upgrade pack. No, do być, może, być, być może te nogi nie są symetryczne, więc raczej to nie będzie motor. Chyba, że będzie jakiś Bo myślisz, takie... że Kanto tak symetrycznie siedzi jak grzeszny chłopek na motorku, żeby się przypadkiem nie przewrócić. On tam, wiesz, ma wygibasy, wiesz. No może tak, może, nazywa, model, może no? ja mu tak zrobię. Evil can evil, nie? To jak teraz, ten kaskader. To teraz wyobraź sobie, że kupujesz ten model, malujesz go i wklejasz go super glue na tą podstawkę, a dwa miesiące później <laughs> wychodzi do jego motor i mówisz fuck. <laughs> No, bo mus, instrukcje być ty, ty myślisz, że Games Workshop się bardzo przejmuje tym, że musisz sobie dwóch kanów kupić. Ojej. No, naprawdę, nie? No, czy na pewno, Ojejku. Na pewno. I na pewno będzie instrukcja. Pamiętaj, żeby przykład. Ja łzy wylewają. <laughs> nie, wiesz, to strzela, strzelam, że będzie multum konwersji robionych na, na pewnie tych custodesowych jetbajkach, bo one są chyba takie lekko większe. Eee, i no, nie, wiem, nie wiem, jakie są w przystawieniu do skali Primarchy, bo Primarcha jest naprawdę duży. Primarcha jest w wielkości gdzieś Dreadnota, może bez podstawki tak stojąc, nie? Oczywiście dużo z nich jest w jakichś dynamicznych pozach, więc ta, ta wielkość trochę ginie, ale mniej więcej wielkości Dreadnota są. Więc pytanie jest, czy jakby to się, jak on miałby się skalą do takiego motorka, czy by to nie wyglądało, że, wiesz? Jak dorosły chłop na trójkołowcu. No, jak ja na motorynce na przykład. S sam model wygląda super. Podoba nie, mi się ten, super, podoba mi się niego. Archeotech archeotec pistol. Nie powiem nawet, no, czy mam nazwę i jaką. Ale fajnie wygląda. Taka no, flinta. To, to Ma miejsce i ma skałkowych. na swoim miejscu, nie? No. Te takie, te takie elementy jak z japońskiej zbroi samurajskiej na tych, na nogach. To, to samo mają ci... Y Ebon Kesik, no. Fajne. Także połączenie takich dalekowschodnich różnych estetyk od, wiesz, od mongolskiej po, po japońską. No i Ktoś się czepiał, że chyba poza jest dosyć podobna do Lyona, ale nie przeszkadza mi to. No ale stary, ile możesz mieć bohaterskich półs. no kurde, no. Je jedyne, jedyne co, to bym powiedział, że nie wiem po co mu zrobili taki, on, taką brodę, wiesz, w stylu goatee, a nie takie, a nie takie, wiesz, sumiaste wąsy. Się... I tak Sorry, no, Odpowiedź jest bardzo prosta, żeby nie było, o mój Boże rasizm. No może tak, no. Dlaczego miał być rasizm, jakby miał... W no zresztą. przecież no, chociażby ten, jak się nazywa, Flash Gordon, jest w tym momencie uznawany za film problematyczny, no bo tam jest w y, Fumanchu, nie? O, oh, cool. że kurde. Oczywiście że tak samo. Fuman... Komiksowy mandarin z Marvela też jest uznawany za świetny. Ja, Flaszu Gordonie go. jest imperator Ming, a nie, a nie Fumanchu. Fu Manchu to jest. No dobra, no na... Ja, well, dobra, ale naprawdę nie mają problemów, kurde. Jeszcze, żeby to było obraźliwe, tu bohatera robią z kolesia. Kurde. Naprawdę, ludzie nie mają życia. Znaczy nie mają, no bo jakby no. mieli to by się czymś innym no, tak, zajmowali, tak. No. Dobra, leśmy dalej, <śmiech> bo <By> się <strigorowałem. śmiech> No to tyle z herezji. <śmiech> nie, tu jeszcze coś innego jest. że jest? A, dzisiejszy, tak, tak sorry, dzisiejsza artykuł. No to dzisiejszy, dzisiejszy. patrzcie jaka pa, pa, świeżynka. Pa, pa. Co to para, para tego, bo zawsze tych, zawsze oficerów legionowych hmm. wydawali dwóch, jednego w, w zwykłej zbroi, hmm. czyli w power armorze jakimś, w którymś tam marku. I drugiego wydawali w którejś terminatorce, i tutaj mamy elegancko katafraktowego. Ja chcę być jak Horus, czyli mam bardzo podobną zbroję, jeśli chodzi o, o design. I też mam buławę, tylko hmm. taką gorszą niż Tata Horus. Tata. Y I on elegancką myślę, że będzie pasował do Jasterianów, bo też mają takie zbroje, też są na czarno, robieni jako Elita. No i z tego, co widzę, to ma albo ma kombi Meltę, albo ma Melte. To jest chyba kombi Meltę, tylko że jest na górze Melta, a na dole Bolter, bo mhm. masz yy, bębnowy magazynek do Boltera. Wiem, Wiem, no, że Jasterianie tak. też mogą jako, wiesz, jeden na pięć może multimelta wziąć, więc takie też niespotykane dosyć coś, jeśli chodzi o, okay. o terminal. Nie zapisane kombimelta. Zwróć uwagę, Wincent, że też dzisiaj mieliśmy nawet otwarty artykuł z pretorem synów Horusa w Power Armorce, ten, co jest zawiedziony na twarzy. Tak. <coughs> Czyli też po prostu artykuły są osobne, ale pewnie wypuszczą ich jakoś w małym odstępie. Nie okay. wiemy, czy to to nie ten nie jest tak, no, tamten wyciek wcześniej przez tą, przez tą pomyłkę. Pytanie, czy to była pomyłka, pomyłka, czy to była pomyłka, żeby trochę zahajpować, nie? No, co mi się wydaje, że pomyłka, tylko po prostu... wysłali. Pomyłka, tylko... No, oba, się oba, oba im się udały. Na, na, razie, na razie uważam, że wszyscy ci oficerowie, których wydali, a wydali trzy pary ostatnio, właściwie cztery, bo jeszcze byli ci... Yy, yy, yy, World yy, yy, Wiesz co, word, tak, Dark Angel i World Bearerów, więc wydają, im do, wydają ich dosyć dużo teraz ostatnio, jak na Forge. Oczywiście, to bardzo I fajnie dają się radę, Dają radę te modele, no. Tak, no jedyne co to ci World Bearerowi wyglądają jak na mój gust troszeczkę za bardzo czterdziestkowo. Tak, bo eee, mają już zwłasz... na elementy na sobie, nie? Tak, zwłaszcza jakbyś chciał ich robić, tak powiedzmy, wczesna herezja albo w ogóle przed herezją, czyli jeszcze w tych w szarych kolorach. Eee... No Raczej trzeba by było... generikowych wziąć niż nich. Tak, już, już, już byś musiał ich tam dosyć mocno ciąć albo, albo ich baszować. No i dobrze. I to wszystko z herezji, co mamy do omówienia. Aha. Przejdziemy sobie teraz do dwóch systemów niszowych. Zaczynamy dział na temat necromundy, systemu, na którym się zupełnie nie znam, ale mogę powiedzieć o modelach, co myślę. Tutaj mamy dwóch panów pracujących zespołowo motyw trochę jak, tak jak wspominaliśmy już przy orkach, czy mm -hmm. z Mad Maxa jeden idzie na drugim i też ma broń pintle mounted na plecach fajne, całkiem, no pasuje, na pewno kleje się stylistycznie z tak Pod podoba mi się ten zapalnik Flamera w postaci świeczki tak, w formie świeczki <laughs> to, to jest dobre bekowy mm -hmm. No i fajnie też odzorowane, ale w ogóle Stig. <laughs> jak Stig, tak, Stig. on się nazywa, jak ktoś tam ma w imieniu Stig, jak z, Stig Shambler. z tego samochodowego. Mm. Stig Shambler, no. mhm. <laughs> Intelligent Power. Top Gift, tak? To, to, to Stig. Ten, ten, ten kierowca, który był zawsze podmieniany pod innych kierowców zawodowych, nie? Mhm. Dalej mamy Vansarów. Jest to ten, jeden z najbardziej y, ciekawych klanów. I ten potworek, ojejku. Infinity śmierdzi na kilometr, nie? Tak, tak, bardzo całkiem bardzo łamane na Infinity. Infi nie, nie, wiesz co bardziej? Tak mi się teraz wspomniał Infinity i Tachikoma z Ghost in the Shell. Kaierzycie takie, aby tam w były takie Tachikomy, takie malutkie robociki o dziecięcych głosikach. Nie wiem czy Bo, Natomiast z... mimo wszystko Infinity mi się bardziej kojarzy z czymś bardziej zgrabnym, takim lotnym. One są takie, ta, jest taka lekkość w tych modelach, mimo że paradoksalnie są metalowe, te do Infinity, a to jest takie, no jest trochę tej toporności mimo wszystko, czterdziestkowej w pozie chociażby. nie? Ale mi się podoba strasznie. Nie wiem czemu, ale kupimy sobie tylko ten model, po to, żeby go, tylko po prostu, żeby go pomalować. Ale ty mówisz, że modele do Infinity w tym momencie nadal są robione w metalu? O to Ci chodzi? Że są robione modele w metalu, czy że są metalowymi potworami, czy coś tam. Nie, nie, nie, że modele są robione w metalu. O kurde, to nie wiedziałem się, że to już jakaś żywica, bo plastyk jest. Nie. Hmm. Chyba, że jestem mega nie na bieżąco, ale nie tak dawno, rok, dwa lata temu kupowałem świeże dosyć modele i nadal były metalowe. Hmm. Ciekawe, ciekawe. No bo w sumie tylko meta... już w porównaniu, w porównaniu z początkiem Infinity, na przykład jak masz jednego lutka, to on nie jest z 20 części metalowych, tylko na przykład czterech tak? hmm. pięciu. Więc w tej, w tej kwestii poszli do przodu. Ale nic nie słyszałem, żeby odeszli od metalu. Bo wiesz, że odlewanie w metalu, nawet na metodę chałupniczym, jest w miarę proste, nie? O dziwo. Tak, no, tak, tak. To jest w ogóle ja, ja zobaczyłem, Chyba że... nawet jak masz dobrze zrobioną formę, to nie zużywa ci się tak jak na przykład tak. forma do plastiku, gdzie masz no, mocno termiczną obróbkę nie? i ciśnienie mhm. duże. A tutaj jest totalnie grawitacyjne. Odlewasz to, że... wirówka i... tak. Ja pamiętam, że kiedyś tak, taka ciekawostka, to teraz nie wiem, czy Spelkrow, czy Kromlech mieli kiedyś artykuł taki, gdzie pokazywali, jak wyglądały ich początki, i mieli pralkę, frania przerobioną, i układali tam gumowe, te gumowe, jak się nazywa, te formy ściskane mhm. i po prostu włączali pralkę, bywali w środek, no, metal. No stary. Się jak, działa, jak działa, to spoko, nie? I tylko właśnie pamiętam, czy, która to firma ma, mam nadzieję, że do którejś Kromlek, czy Spelkro, że to taka duża firma zaczyna, ma takie, wiesz, skromne i, i, i skromne i małe początki. No, ale Wie. ma to sens, inwestycja zerowa, bo masz to w domu, a możesz wykorzystać no, Nawet od nie masz stary, tak? po prostu bierzesz babcik w pralkę, przerabiasz ją i ty. No, tak, tak. Nie musi działać dobrze, ma kręcić się, nie? nic więcej. Nie musi odprowadzać no. wody na przykład, nie? Chyba, że metal Uh -huh. To już był w ogóle czat. Dobra, e, dalej lecimy. E, tutaj, fantastyczny model. E, Krieg Masters. Jaki house house Green. Koleś. E, uh -huh. ty, kim on był. Arystokrata. Podejrzewam, że jakiś arystokrata z Necromundy. E, jakiś military expert. Nie Wiesz co, to jest, to jest... To w ogóle jest super model, żeby z niego właśnie oficera Gwardii jakiejś zrobić. Może właśnie go czy... nogę. Lwia noga z kulą, nie? Znaczy, faktycznie ma kulę u nogi, bo ma nogę, która trzyma kulę. Kurczę, no cały się otwiera to. Ach, zapominam, że jest jak priorder, to od razu leci do tego. No i mamy tutaj tą kobitkę, która jego czy Jägerkin, czy Jagerkin Jägerin. Ma jest a umlaut, więc... Strzelam, że to jest gra na słowie Jägerin, czyli łowczyni. Hmm. Mm -hmm. Może być, może być. Uh -huh. no. Tak trochę wygląda, ale fajny model, bardzo spoko, fajnie... Spoko modele. Tylko, że to Żywica, więc w cholerę drogie, nie? Y no to o czym ty mówisz, przecież Żywica była po to, a, po to tak żeby tak, Żyły żeby... że było tańsze, nie? Y <laughs> A nie, fajnie, fajnie i zawsze, zawsze lubię jak modele mają albo protezy, albo blizny, bo widać, że wiesz, ten świat to nie przelewki. Why not both? On ma no. i bliznę, i protezy. On no. nie ma. No tak, on też ma technicznie ma bliznę, bo ma oko. Sztuczne oczko i sztuczną nogę, nie? I sztuczną rękę. dłoni też ma sztuczną. No. Zobacz. Chyba, że to jakiś pancerz, ale też mi się, wydaje mi się, że po prostu... Wiesz co, więcej, więcej sensu... Sorry, przyczepia się do jednej rzeczy. Więcej sensu byłoby, gdybym nie miał lewego oka, a miał prawe. Wtedy byłoby, na przykład, że dostał, wiesz, Lorowa mogliby wyjaśnić, na przykład przypaliło go z, z lewej strony, nie? I obsmoliło mu rękę, dłoń i, i pół półtwarzy, na przykład, jeszcze blizno mu zrobić. Taki two-face by wtedy był, nie? <grych> no więc, w każdym razie fajne modele. E, ja osobiście lubię, jak modele mają charakter i ma... jak patrzysz na model, to możesz sobie jakąś historię powiedzieć, a nie... Generiki. Nie Primaris. I... No, prima... Wiesz co, dobrze, z Primaris nie będzie złym modelem. tylko że jeszcze nie widziałem takiego modelu primarisowego, który byłby takim. Wow, ten model mu opowiada historię. Jeszcze chyba nie widziałem. Nie przynajmniej tak świadomie nie Black Primarisy, wydaje mi się, już troszkę wchodzą w takie. Okej, to dobra. Tak. No, może tak, może tam się coś już dzieje. No. Um, tutaj mamy. Co tu mamy? Tu mieliśmy. Urz, kurczę, nie pamiętam, to, to było dawno temu. Nie pamiętam co to jest. Z Gen Zagubieni poza hausami. Drecks from the wrong end of town. Masz napisane. Hmm. Czyli tacy no niczyi kolesie. A, bo to są faktycznie outcasts no. Czyli kolesie, którzy tak, faktycznie wypadli z tych głównych głównych klanów głównych. A, i tutaj były te tereny fajne. Te ryneczki. Kurczę, to naprawdę się... Agowisko zarąbiste. Bardzo mi się podoba. No. Tylko wiesz co... Jesteś w stanie sam to zrobić, nie? Tylko czy wpadłeś na ten pomysł? No nie wpadłeś, ale teraz możesz spać. To prawda... kiedyś, kiedyś troszkę miałem, bo pamiętasz, jak zacząłem robić tereny pustynne inspirowane Dawn of War'em i chyba dwa budyneczki zrobiłem. Jeden z tych budyneczków służy służymy jako magazyn biców zmagnesowanych do Space Marinów. No to tam miałem plan, bo tam jak gracie w Dawn of War'a dwójkę jest pustynna planeta, już nie pamiętam, Calderis chyba. Mhm. To są takie... W kolorze piaskowca budynki i mają rozpięte właśnie takie daszki materiałowe, żeby chronić przed słońcem. I dokładnie mówisz? jak to wyglądają. No nie zrobiłem, bo no. do tego nie doszedłem, już mi się skończyła motywacja, ale był plan, żeby coś takiego machnąć. nie? No też tak na... pewnie bym zrobił, nie wiem, konstrukcję ramową z resztek wyprasek no właśnie. i namoc namoczony papier na przykład, żeby nabrał kształtu, potem utwardzić się to wikolem i pomalować. Albo no papier i ten, um, jak się nazywam. Bandasz, nie? Na przykład. No albo to tak, już by miało albo, bardzo, wyraźną, bardzo wyraźną teksturę materiału by miała, a to raczej, raczej w gładkość bym poszedł. Albo po prostu kawałek materiału, czy jakiegoś. Yy... Nie, to masz rację, papier też, chyba Też można, też można. No można, jak się nazywa, nie bandaże, tylko plastry. Plastry mają taki fajny, drobny, drobny ten ściek. Czy znaczy, o tym myślałem chyba, ale Fajnie powiedziałem bandaż, nie, nie wiem czemu to pisze, to jest mi ale chyba o tym myślałem. W każdym razie ja lubię, znowu, jak modele mają charakter i tereny mają właśnie coś... No, no, ciekawe, te tereny nie? żyją, tak? tak? Wyglądają jak coś, w czym, ży w czym żyją i poruszają się. Ale to jest chyba, to, co, to to jest to jest chyba MO, to bo jest. nie widziałem tego, żeby na przykład Krispin w Stagrafe miał to na półce. Ciekawe. No, możliwe. Znaczy, wiesz, to jest Reveal tam at Gen Con, więc może po prostu jeszcze nie wyszło, bo Gen Con nie było aż tak dawno temu. A, no tak, więc to może jeszcze się nie pojawiło. Masz rację. Masz rację. Okej. Okay. To możesz mieć rację. No i dobra, dalej mamy do... No to już bardziej tutaj infinity. Infinity. Ten, ten, ten pan, ten pan z tą bronią na ramieniu to jest bardzo Infinity. No. I te pajączki czy kraby? chustwie co to jest. Nie, <laughs> nie to chyba się nazywał nawet. Każdy się... dom ma swoje zwierzątko, ci mają pajączki. Tak, się nawet. Jak to się nazywało? Gdzieś była nazwa. The Ogmek. Nie, nie, to są. To Ogmek to jest ten koleś, a to jest. Kłucze, gdzieś mi się wydaje, że była nazwa. Cyber A. Nie mogą Zjedli być arachnic, chyba nie, mogą zjadli być zjadli arachnic nie? nie mogą być arachnic, bo przecież nie IP, tylko to są archnic. Nie, cyberachnic, nawet. to jezus. Ale głupota. Eee. Znaczy, wiesz co, to przede wszystkim ciężko się wymawia. Jeśli już, to cyberrachnic może. No, miałoby sens. Wiesz to to gwałci trochę zasadę ekonomii językowej nie? I tak, w ogóle. W sensie chodzi o to, że nie być dwa R, tak? Cyber to... No chyba, że taki jest zamysł, że tak to się wymawia, no bo cyberachnic to masz takie, wiesz, czknięcie pomiędzy R a A, nie? Ja to bym ja by to bym w ogóle nie, mówił. Cyber cyberachnic, cyberachnic, cyberachnic cyber, masz, nie robią pewnie przerwie, to mówią, no same. ale no mniejsza to, no głupotka taka. Ale modele fajne, to trzeba przyznać i, i walić, można sobie nazwać pajączki i chust, nie? Znaczy, Kurczę, tak każdy będzie mówił pajączki... Nabieram coraz, jak teraz przeglądamy to wszystko, to nabieram coraz większą ochotę na gangwansarów, do gry, w którą nigdy nie zagram. Um, tutaj co mieliśmy do necromundy? W w ku... To jest Tadyś... kilka razy chyba mówiłem. Tak, tak, tak, na pewno głowa mu nie zmarznie. E, ale ten po prawej jest jak żywcem z artu Blancha, nie? Może nawet no tak. będzie gdzieś. Będzie gdzieś? O, tutaj te... te, te nie, chyba, sepiki. nie to, to, były te to są chyba do Kaudorów, nie? Kałdorów. Shinbert. Sch Co robią? Tak. Czy na coś mają? Ja mają po prostu układ. Są udawać. szkolone do atakowania innych gangów. Okej, okay. cool. No Fajnie to nie... wygląda jakby bo bombę jakąś niósł, czy coś. Szczura. Taka, taka uwaga, że zarąbiste by były do armii trzydziestkowej, White Scarów jako tokeny Cyber Hawks. A co Cyberhawk robi w 30 Czyli Cyber Falcon. To jest taki token, który twój HQ może wziąć tam za ileś, tam nie, wiem, 5, czy 10 czy 15 punktów chyba się kupuje. I to jest token, który nie może być atakowany, tylko stawiasz go. W każdej turze możesz go postawić w dowolnym miejscu pola bitwy. I w iluś calach od niego masz ułatwione strzelanie. Już nie, przerzut, nie będę, czy przerzuty tu hitów, czy plus jeden. Przerzut, to hit, to hit tak, chyba. Bo on działa jako, takiego, że tam wiesz. O... O, że niby obserwuje oddział wroga, przez to twoim ludziom jest łatwiej go trafić. Mm -hmm. A z kolei ci y, Iron handzi mają chyba y, Cyberfamiliar. Możesz sobie wziąć na HQ i on ci daje, chyba pod, podrzuca ci y, Inwula, czyli bierzesz sobie jakieś cyberzwierzątko i nie jest określone co to ma być. To może być cybermastif, a wiem, że w Nekromundzie mają te cybermastify. Albo można właśnie takiego ptaszka sobie tam przyporządzić, przy, przy czy jakieś inne zwierzątko może też z nekromundy i mieć taki Albo kopen. nawet jak chcesz, stary, jak chcesz charakternego y, jakiegoś HQ sobie zrobić do nawet Guardów i takiego, wiesz, oblepionego bitsami, tak, z, z jakąś historią postaci, to właśnie, że to jest to jest kapitan Guardów który ma swojego familiara cyberkruka, y, tak. To wiesz jaką zarąbistą konwersję widziałem, jak masz tego kapitana z, w Terminatorce z Betrayal at calf tego z mm -hmm. multi, z kombi Melton, e, to jakiś gościu na grupie Nightlordowej go zrobił, że on celuje tą Meltą tam w, w prawą stronę bodajże, natomiast mm -hmm. na ramieniu, na, na plecach jakby tej zbroi, bo masz taki, wiesz, w tej zbroi masz taki garb jakby. No Kata e... ma wydatnego garba, no. Tak, wiesz co, gościu wziął z któregoś, Zigi ty będziesz wiedział, któryś z ogrowych boksów ma takie, takie sępy, co siedzą. Nie, nie hmm. pamiętam, czy na czymś ramieniu, czy coś. Wydaje mi się, że tak, ta, w tych... Yy... Taki, taki okay. sęp duży i właśnie gościu zrobił tego HQ, że na tym garbie, w okolicach ramienia mu właśnie ten sęp na zbroi siedzi. Więc wyglądało to kozacko. Nightlordów, spoko. Nice. Bardzo fajny pomysł. Nice. Dobra, lecimy dalej. Eee, tutaj mamy... o, to dziwactwo. To jest jakoś niedawno wyszło. No właśnie. Tak, tylko, tylko albo, albo jest nawet zajawkowane tylko. No, yy, Chimerix, czyli no Chimera, tak? Stworzone Stworzenie z iluś innych stworzeń. Tak, no jest, okay. jest trochę dziwne. Zwłaszcza ta kokardka, kokardka na łapie jest dobra. Ta, tak, ona pewnie <śmiech> coś oznacza, nie? Tylko co... No wiesz, to jest do gangu eszerek, esher, tak? więc może, tak, Więc eszerki chciały przyozdobić kokardką. Albo, że to nasz, nie? No, <grym> no może, dokładnie, może. Plus, że jest, plus, że jest taki ładny, kolorowy, a one wcześniej takie zwierzątka miały w postaci takich jakby jaszczurokotów, coś mm -hmm. takiego. Też były takie psu, jak, jak pstrokate, jak rajskie ptaki. Mm -hmm. Oj, no, ptaki. na pewno ciekawy pomysł na model, nie? Ale powiem Ci, że art mi się <śmiech> bardziej podoba, niż, niż sam model. Mm -hmm. Art jest ciekawsze. No i wansarzy z pejczami, no, tak? Modele czempionów. Tak, z, y, włosy mają pejczowe takie. Ale to wszyscy Masz... chyba wansarzy mają, tylko że są bardziej takie położone na tych modelach, te warkocze ich, cyberwarkocze. No. Cyber bardziej cyber, do zbroi przylegają, tak? To nie jest zwykły warkocz, tak, to Tak, jest to cyber warkocz. się wydaje. I to ma na końcu jakąś wtyczkę chyba, tak? To działa tak jak u tych Navi z Awatara, że mogą... USB. Tak się rozmażają. podłączyć na przykład? Aha. Tak. Okay. Chodź, y, podłącz się do twojego interfejsu. <laughs> Pozwólisz mi się zalogować. Ale wiecie co, na przykład jak, jak wansarzy są dla mnie trochę hit Mys pod kątem takim, że y, część ich broni wygląda rzeczywiście jak coś czterdziestkowego, ale w wersji takiej lekko high-tech. To, to, high tech, jak, albo Halo. Po prostu... to jak Halo. Nie, nie, wiesz. Wy, y, wiesz co... Ten pistolet wygląda tak, tak jak mówisz, bardzo jak Halo, ale są takie, wiesz co, są też takie... Y, jest taka broń, która wygląda jak y, takie, wiesz, bardzo podpicowane y, wersje, powiedzmy, zrobię taką analogię. Do... Lasgan, do... Jak zwykły lasgan wygląda no nie, jak taki kałasznikow, jak kałasznikow kupiony u jakiegoś afgańskiego sprzedawcy, to część broni Wansarów wygląda jak powiedzmy, nie wiem, nasz taki w, w miarę współczesny Beryl, nie czyli taka po prostu bardziej podpicowana wersja tego starego. Ale, ale niektóra ich broń, tak jak u tej babeczki, w ogóle już totalnie odjeżdża od, od stylistyki Warhammerowej. Jak tak, to, jest, to jest broń totalnie Halo Dum. po prostu. No. To no, już jest totalny odjazd w inne klimaty. U tego gościa się to jeszcze trzyma w miarę, ale u niej już jest Zupełnie coś innego. No jest, no wiesz, jesteś po prostu... No muszą kombinować, no, żeby te się jednostki odróżniały. Kiedyś w Necromundzie było tak, z tego co kojarzę, mogę się mylić, ale mam takie skojarzenie, że wszyscy mieli te same bronie. To był autogan, to był autopistol, to był heavy bolter i wszyscy niezależnie od klanu mieli bardzo podobne bronie. Jeśli nie, identyczne. Więc to jest takie, wiesz, coś za coś, no. Tak mi się wydaje, wiesz? No na no pewno jest jakiś styl. Dobra, co tam mamy dalej? Już klik. O, nic nie mamy. Teraz przechodzimy sobie do Blood Bowl. Blood Bowl. taka muzyczka jak w windzie leci. A few moments later. <laughs> Jak u mnie na streamach, nie. Plumkanie. Ciebie na streamach, to leci muzyka z pornola. To ty nie wiem, co ty słuchasz, albo jakie pornolo oglądasz, ale to na pewno jest muzyka z pornola. No jak to, jakieś z lat 70. To kurwa, jak chcesz oglądać bobry, to sobie oglądaj bobry, no. Przy okazji się czegoś wiesz, przyrodniczego nauczę. Tak. No Jezus. Bloodbowl. Ojeku, jeku, Mamy Blood Bowl i <śmiech> <śmiech> futrzaka. Znowu mamy kokardkę. Model Pieseła. Znowu mamy kokardkę i to szczęśliwy Pieseł, no, tak. bo ma piłkę w, w ustach. <śmiech> Teraz nie odda, musisz go ganiać. He's choking on balls. <śmiech> tak, to jest dosyć, dosyć fajnie humorystycznie, że Wilkołak łapie to w No to co, no. ma wolne ręce, żeby cię napieprzać po łbie. No. <śmiech> to, to, to nie jest humorystyczne, <śmiech> to jest praktyczne. <śmiech> Ale fajnie wygląda, fajnie wygląda modelek. Nie wiem teraz, wiesz, pytanie tylko, czy art był pierwszy, czy na pierwszy był ten. Wygląda na dosyć stary art. To nie wygląda na jakiś świeży art raczej. I taka no. dosyć. Nie giemskowa stylowa trochę. Może innego Szczepka. rysownika zatrudnili, ale wydaje mi się, że jednak teraz to już u nich z regułą najpierw szkic, ale taki bardzo rudymentarny szkic, potem model, ileś taki prototypów, i potem dopiero oczka do niego. W stylu, stylu arondemski Bowden, tak? Tak, w pęcie. No. <laughs> Fajny koleś. Wilhelm Cheney. Chaney. Chaney. Chaney. Bo Lon, Ch Lon Chaney grał pierwszego tego, Wolfmana w latach czterdziestych. A, widzisz, takie nawiązanie. Mogę, mogę, wiesz co, mogę mylić imiona, bo Chaney było dwóch. Był Lon Chaney i później y Lon Chaney był synem albo był ojcem i później jego następca też był aktorem. Potem okay. jeszcze był Dick Cheney, czyli wiceprezydent za Busha A, Juniora. Przepraszam, <śmiech> chyba, chyba mi się przypomniało, możecie mnie w komentarzach skorygować, był Lon Cheney i później, uwaga, uwaga, oryginalnie był Lon Cheney Junior. Aha, pff, no to tak. To definitywnie mogli e, zrobić nawiązanie. Okay? E, kolejny model do Bloodbola. Banda Kornowa. Wiesz, powiem wam teraz Bloodball. tak, widziałem dzisiaj tą bandę ko ko Kornową e, u Kryspina, bo ktoś zamówił trzy boksy albo Kryspin zamówił na stan, bo tak jak mówiłeś, że są ry, Rywilta, Gen a dopiero teraz wyszły. Natomiast jedna rzecz, którą od razu powiem. Jakby im w te ręce powklejać boltery i miecze, to super dynamiczni korniści by z tego byli. Tacy, wiesz, którzy idą faktycznie cię napieprzać po prostu. No to Szwagier, szwagier już robił podobną konwersję, bo oni też przypominają tych Sigmarowych kornistów, nie? Ja na przykład mam 30 orków z Bowl'a. Zrobionych właśnie na 40. których muszę wysklejać do końca i pomalować kiedyś tam. Mhm. Ale taki... o, tu mamy ich z bliska trochę. Bardzo fajne modele, bardzo mi się podobają. Fajne, fajne. Fajne, dynamiczne. No a te korniści potrzebuje... nie. GW robi korna całkiem spoko, wydaje mi się, w każdym systemie. Poza tymi no, korniszonami, które są od iluś 10 lat, które, których nie byli Nie, No tam 30 by raczej, tak. No. no oni by, ale wiesz, oni wtedy, jak wychodzili, to byli też super dynamiczni. Teraz wyglądają no, jak było, wiesz? No a teraz tak jak sami już powiedziałeś, no. jadę na łyżwach no. dla korna, tak? Tak, tak, no. No ale wtedy jak na tamte czasy, to były, wiesz, to były super dynamiczne modele. No, ale już no bo nie wyglądali tam... jak, jakby robili kupę, tak? Nie mamy już tamtych czasów, mamy te czasy, więc mogliby coś zmienić. O, i tutaj mamy it Abomination w wersji Blood Bowlowej. Nie wiem, czy jest... do, do fantaziaka jest It Abomination, nie? O, to jest bardzo fajny model. A to jest Skawen ogólnie chyba, tak? Tak, no Helpit Abomination tak. Jest, mega, skary, tak. To to jest tak. co by było, gdyby ten Fabius Bile wziął się za Skawenów. No to się... Ci się, ci się nazywają szwagier klan Molder i oni robią właśnie takie eksperymenty genetyczne. Jest, wogu, jest w ogóle skawański taki bohater, jest bardzo oryginalny skawański bohater, gdzie y, szczuro-ogra właśnie wzięli i transplantowali mu po prostu z y, czempiona korna, wycięli mózg i wkleili do czegoś takiego. Więc masz y, czempiona korna w takim ciele. Powiedziałeś szczuro-ogra i mi się przypomniało, że moja córka ma ostatnią fazę na klauna i cały, cały czas gdzieś wymyślała jakąś postać klauna i mi się teraz przypomniało, jak powiedzieć tak szczuro-ogra. Moja, moja córka po prostu zaśmiewa się, jak mówi, że wyglądasz jak nie i ha, ha, ha, hi, hi, hi, Nikt nie rozumie dowcipu, ale <ś cancelled> ona się świetnie bawi i mi się przypomniało takie dwuczłonowe, szczuro-ogry. -szczuro no, e o, tutaj tutaj fajny Arcik. Ta tam, to tam, ta tam. To, tam, tam, Nawet tam, w napisane, że to jest The Verminator, tak? Tak, tutaj gdzieś no, było tak. napisane Verminator. Creek, Verminator, Rust, Godger um. Come with me if you want to play Blood Bowl. Zobaczmy, z głową odciętą, <laughs> odciętą przeszytą, znaczy się. Przyfastrygowaną. <laughs> Jakby ktoś się wziął, znaczy, fastrygować to jest takie przy, tymczasowe przyszycie. Wiem, uh -huh. bo moja mama kiedyś szła, więc ogarniam. Um. Wiem, bo sam fastrygowałem. A widzisz. Nie mówiłem do was, mówię raczej do słuchaczy. Bo ty to wiem, bo y, przecież twoja małżonka coś tam też szyła czasami, nie? To Pewnie coś tam... Oczywiście. Przez absorpcję przez... To, jak ja to... też sobie kostiumy szyłem ręcznie, bo no, no, nadal tak, nie no, umiem tak, maszyny tak, obsługiwać, tak. ale ręcznie umiałem. Faktycznie, ty szyłaś, no. Mamy to Mamy czempiona Kornowego. Też z Arta. Nie, to muszą być nowe arty jakieś, bo to wszystko jest zbyt, zbyt spójne. Mhm. Podejrzewam, że są te wszystkie arty z, z, z tego Spike Magazine. Które oni wydają. Prawdopodobnie. No tutaj też. <śmiech> Chill out. Drink z czaszki. Mm. A tu akurat przy Bloodbowlu jestem jak najbardziej za tym, że można memicznie, żartobliwie, bo to o to w tym chodzi. Tak, tak. Jak tak. masz taki art A, przy 40, to 40 to. czy Sigmały, to już trochę słabo, ale tutaj to jest jak najbardziej na miejscu. Palemka i zwłaszcza R e ręka kościuturpanie. Okej. Okay. Jak no... pić, na przykład czaszek swoich wrogów. Bloodbowl, Bloodbowlem, tak, ale w 40 to Grimdark, kurwa, i nie ma, nie? No, tak powinno być. Mnie też odpala, jak ktoś maluje Space Marinów na różowo i Tłumaczę to jakimiś Hello Kitty, kurde, nie. Zgiń. Eee, no, fajny model. To jest, to jest w ogóle jakiś koleś, który zewolu, wyewoluował, wyewoluował, nie? Bo tu tak widzę jakieś żyłki dosyć potężne, jakaś normalna noga w miarę, to już taki, taki jak się nazywa, nie, nie czuł Zenit, tylko... Eee, Poześcim. Właśnie, poześcim. Wiesz co, jeżeli, chyba następna postać tam trochę więcej nam powie o czymś takim, jeżeli, to, jeżeli jest w ogóle artykuł o niej. Nie, nie to nie mamy ta? Jakiegoś tak, mamy czempiona do reptilian. Krox czyli budowlaniec lizertmański. Budowlaniec. Ta tak, to jest chyba Krok Sigor. Tak, tak, tak, tak, tak chyba. Dobrze, mówisz, dobrze mówisz, Krok Sigor. To są Krok sigorzy, to byli budowlańcy właśnie u tych. Czeka, no. Czy on go bije pędkiem kiełbasy, czy co tam? Nie, on tak. chyba ucieka, nie, bo tak się wydaje. Hust wie, o co tu chodzi, jakiś hafling, kurde, z wieziórką na głowie kiełbasy. Przypomnę mi się na główek, z faktu, na główek z faktu, że syn bije ją yy, suchą krakowską. Kurde, to może boli, Ostatnia żona widziała te, z faktu wzięte, ale to naprawdę ostre. Dragi muszą być w redakcji. Jest zdjęcie Kolesia, że ma całe pół mordy poparzone w jakichś bandażach, nie? I odebrałem żelazko zamiast telefonu. <grym> Mi się wydaje, że w fakcie to w kolesie taką bekę z tych artykułów. Stary, ale to musi być piękna praca. No, no musi być piękna praca. Jeszcze tu ktoś stary płacić pieniądze za to. To jest najlepsze, że ktoś ci płaci za to, no. żebyś robił bzdury. Po prostu taki AZS dziennik, tylko że z ISBN-em. Nie AZS, tylko aż, AŻ dziennik, to jest aż dziennik. Aż dziennik. Dobra, A, A, a, a No tak, AŻ dziennik, dobra, dobra. Dobra, co mamy tam kolejnego? A... Dungeon Ball. To jest, jeżeli dobrze rozumiem, powrót gry z dawnych, dawnych czasów, że kiedyś już było coś takiego. A to nie wiem, czy to jest powrót z, z dawnych czasów, nie? natomiast wiem, że to jest konwersja trochę yy, tej do Blotbola taka inna trochę gra, i mamy drużynę złożone z różnych. Yy... A, ta banda po lewej chyba, nie? Co, co, co, co to jest w ogóle to po lewej? To jest, są a, skaweni skawenów, z Skavenów. Y, mamy ludzi, mamy elfy, yy, a w tej bandzie drugiej mamy yy, ogry. Mamy krasnale i mamy go ale są gobosy. Groty? Nie, to są gnoblary chyba, wiesz? Mhm. Bo mają takie duże uszy. Gnoblary to są raczej. Okay. Ale też ja, ja na przykład będę, mam dwie drużyny gobosów czy takich gnoblarów i tak dalej, będę je używał normalnie w 40 jako w, w, wyposażenie mojej stąpy i battle wagonów, nie? Po prostu ich wszędzie no, porozklejam. Załoga, tak? No jest, coś, żeby się działo na tych pojazdach, bo tak to sklejasz te pojazdy, są każdy trochę inne, ale... Wiesz. Yy, jednak mimo wszystko. Ten platform, a tutaj właśnie booster do yy, Kornistów, To jakby dodatkowe chyba, postaci, postaci. Cztery dodatkowe postaci, no. Czemu się mówi postaci. I ten a nie po postaci? lewej. Co? Proszę? Czemu się mówi postaci, a nie postacie? Obie formy są poprawne. Aha, dobrze. Okay. Yy, ten po lewej, co to jest? To jest Beastman? Co Jakiś jest? taki no. To Może też. być beastman, bo Ten w też, zwykłych, zwykłych chaosnikach też byli beastmeni. Jako ci chyba szybciej biegający w kolesie, ale nigdy nie grałem w Blood więc tak. Tutaj masz dwóch tyle, tak co, tyle co kiedyś, kiedyś przeczytałem, więc mogę się mylić. Na no spoko wyglądają. Ten <laughs> w ogóle. metal. Który to był narząd splin? E... Śledziona. Śledziona? Czyli Śledziona. Max rozrywacz śledion. Tak. Ale od wewnątrz czy od zewnątrz? Tak. Bo jak od wewnątrz to. Ale dobry pomysł. Tak tak tak robi tak gest DI-owy, tak. wala język jak Kiss i trzyma ten Chainsword, tak naprawdę. No, Chainsword. Trochę tak jak. Nie I wiem. Ramsteiny jeszcze ma mi takiego to pazura jak Ozzy. Ramsteinem mi to śmierć. Ma pazura tak. jak Ozzy, no. There you go. Czyli nie jest, nie jest pazura, duży homage dla metalu w tej figurce. Nie? Tego pazura? Ok, metalu którego pazura? Tak. Ozi miał taki okres, że nosił, nosił takie, wiesz, taką biżuterię nazwijmy to. Na, na palca takiego, tak Tak, taki tak, tak, tak, Takie szponki, tak, tak. Ale to nie no się, dosyć wydaje, metal, tak, się tak. wydaje, że to jest element piły, a nie a nie, a nie jego palec. Tak, tak, tutaj jakoś. A może być? Tobie. Tak czy inaczej zajebisty tak model. Robi. O, tutaj. O. O, o, o tym. O tym, o tym bohaterze chciałem powiedzieć w nawiązaniu do tamtego. Ogólnie tu jest y, ciekawy flafowo y, ten stwór, bo y, on w ogóle był w y, Fantasy Battles jako bohater. I on był jedynym świadomym Chaos Spawnem, y, bo ogólnie tutaj u niego poszło coś nie tak, że gościu był y, przywódcą jakiegoś plemienia tam y, Chaos Warriorów. I ogólnie jak tam dedykujesz się do jakiegoś boga albo do całego panteonu i robisz ciekawe rzeczy, no to dają ci różne gifty. No i w pewnym momencie bogowie też powinni powiedzieć, dobra jesteś zajebisty, to robimy z ciebie demon prince'a. A jak nie jesteś zajebisty i dajesz ciała, to robią z ciebie kajos spawna. Natomiast tutaj była taka trochę kuriozalna sytuacja, że on coś odwalał i mu dawali jakiś gift. I żaden z nich nie pomyślał, że ej, możesz przestać dawać mu gifty i zrobić go Demon Prince. Em. I tak mu dawali gifty, dawali mu gifty, że w końcu się stał Chaos Spawnem. Ale w sumie to tak stał się Chaos Spawnem, bo mu po prostu nawalili tych giftów za dużo, a nie dlatego, że dałeś ciała dobra, zmieniamy cię w bezmyślnego potwora. No i gościu jest takim Chaos Spawnem, który jednak trochę kuma, co się koło niego dzieje, więc jest takim... Kumał dosyć... na tyle, żeby na jedną nogę założyć skarpetę nawet, nie? Tak, dosyć unikalną tą. Oczywiście oczywiście, stary model do fantaziaka jest taki bardziej, nazwijmy to, na poważnie, niż taki żartobliwy jak tutaj jest. No i pytanie jest, czy kiedyś też się pojawi w Sygmarze ta postać? W Old czy ją po world prostu Z końcem świata ją odwołali, odwołali ją permanentnie, nie? On no na dwóch nogach ma, są magawki chyba, jak się pospadał. Znaczy, druga noga też ma coś takiego. Tak, no skarpety ma takie sportowe, jakby. On, on, wygo... <grytki>. on, on ma taką trochę jaszczuro goryl, taki no. Taką ma aparycję. Trochę jak sobie tak. wpiszecie. Znaczy, ciężko go sklasyfikować, jak... ale ogólnie tak. Dobra, to jeśli chodzi o Bowl, to tak. tyle z tego artykułu. Co tam jeszcze mamy? No i to wszystko wszystko z Bowla. No i proszę bardzo. No to Warcry. Kolejny skirmisz. Tutaj przynajmniej wiemy już o czym mówimy. Mniej więcej. <grym> bo pograliśmy trochę, nie? Bo trochę pograliśmy, oczywiście, że tak. No i mamy... O, już wiem! Mam bandę do Warcry, bo przecież kupiłem sobie tych klutków. Tych ludków mam no. do I Nie, czy oni byli do Underworlds'ów? Cholera, nie pamiętam. <grym> Nie pamiętam teraz. Nie, to oni będą dopiero w nowym sezonie, który chyba jeszcze nie wyszedł, albo może już wyszedł. Kurczę, ale wydaje mi się, że... Znaczy, będziemy o tym mówić przy Underworldzie, więc w razie czego ich na pewno poznasz. Tak, czemu tutaj ale chciałeś? Ale stary, no chociażby z modeli, które masz, na pewno coś się złoży. Tak, złoży się. Bo właśnie w tle rozmawialiśmy sobie, że musimy się zgadać na granie jakieś. Granie, nagrywanie, może coś tam się wam pojawi na naszym kanale, wiecie, trudne. Najfajniej, no, jakbyśmy znaleźli scenariusz, gdzie można grać we trzech. O, to już w ogóle by było czat. No ale to jeżeli nie ma, to co zrobić. Na pewno coś jest. Co Na pewno coś zrobimy? Jest. Są takie cztero, czteroosobowe, wieloosobowe to no są. Dobrze, co tutaj hmm. mamy? Mamy um, pierwsze karty z Ever Chosen, tak? Call of the Ever Chosen. To, są te, to jest ta kampania, tak? Czy co to było? Bo już przypomnij mi. To są rulsy chyba krajowe dla modeli z Dominiona. Jeżeli dobrze rozumiem. A, no raczej, to chociaż dominiona Sankt. przecież ty, no właśnie. Przecież mam koleżków, z Dominioną. No, no, no, no, to tutaj masz karty fighterów. I ja chyba sobie nawet te no. karty drukowałem, moi drogi, i nawet mam te karty gotowe. Bo przypomina, no to... przypomina mi się, że sobie właśnie te karty drukowałem. Tak, oczywiście, że tak. O jezal, jestem ciemny. No to Szaf, już... Szafa gra. Szafa gra, dokładnie. E, no dobrze, więc to jest fajnie, bo można wykorzystać te modele w dwóch systemach, a jeszcze, jak jeszcze ogarną, to pewnie do Underworldsów coś wymyślą. A nie, jest banda no, W No w starterze nowego sezonu jest banda Stormcastów chudych i jest banda Król Boysów, <śmiech> więc tak. Hmm. Dobra. Dalej mamy Red Harvest, czyli nowy starter, który właściwie tak naprawdę teraz w ten weekend miał premierę, albo będzie miał premierę. Nie wiem dokładnie. No i mamy pierwszą bandę przedstawioną tutaj, dobrze pamiętam, że jest. Mamy tylko szefa A, tej bandy. Tylko szefa tej bandy. No, kolesi, którzy tak uwielbiają pająki, że wrzucili sobie je na twarz. <głosy> to jest głupie, po prostu. No, miałeś już koleży, kolesi, którzy sobie odcinają twarze, więc teraz masz. Tak. Taki Oni mieli twarze i odcinali sobie, ściągali sobie skórę z twarzy, wieszali ją na pasku, a ci łapią pająki mhm. i zakładają. Czyli to są ci, którzy odeszli z tamtego klanu, <śmiech> nie mają twarzy, bo zgubili pasek i teraz mają pająka na twarzy. <śmiech> ale fajnie, obrzydliwie, tak obrzydliwie, obrzydliwie, obrzydliwie wygląda ten model. Ale, czy fajnie, ale obrzydliwie. Zastanawiam się tylko, czy to jest faktycznie tekstura w modelu, <śmiech> czy to jest jakoś namalowane. To spryki. chyba malowanie bardziej. <śmiech> to mnie na, na oko to jest malowanie. Ja bym jednak stawiał, że to jest I chyba Nie umiejętę. znam, nie znam gatunku pająka, który robi pajęczynę w kratkę, szczerze mówiąc. Ale... Tak, <laughs> okay. to, jest, to, jest, to jest trochę głupie. no też że poszli na łatwiznę, nie? Mm -hmm. No, a w każdym razie fajny, fajny modelik i dalej będziemy mieli kolejne y, przedstawienie kolejnych kolesi. To jest czempion pewnie. No, kolejna tych... banda barbarianów, borubarów do Warcraft. bara buru, buru. <laughs> Barabara, burubara. <laughs> Szczerze to tak, wiesz, pomiędzy tą bandą tych takich Chozenów, którzy wyglądali jak Warriors of Chaos i tą bandą, tą pierwszą, Beast, coś tam. Tak, tak, tak, tak. z podstawki Warcry'a pierwszej, to ci mi się, Untamed Beasts, Untamed Beasts byli. Tak, ci mi się, wiesz, tak jakby niczym mi się nie odznaczają. Po prostu so, Antybist by mieli mnóstwo mnóstwo rzeczy kościanych na sobie, a ten ma chyba tylko na ramiennik z czaszki. Znaczy no, no, no, kościół, Ci są tacy Conan Barbarzyńca, ale jakby ta, ta, ta stylistyka jakby barbarzyńcy w różnych zdaniach już jak dla mnie była. Po ja ci powiem tak, wziąć mu jakiś hełm fajny założyć i masz Standard Warriora. Tą, tą... Takiego renegata Thunder Warrior'a, który już nie służy Imperium, tylko. Nie na przykład, nie. W Chaosowego. książce Outcast Dead był. Chaosowego jakiegoś źródła. Ziom... No, teoretycznie albo, jakby albo jakbyś sobie tego World próbował robić w wersji takiej gladiatorskiej. Mm. Mhm. I pewnie skalą się zgadza, bo to jest 40-pewnie. Albo 30. No, nami. pewnie tak. Tak. To na 32 pewnie jest ten, a ten jest na 40. No, może tak być. W ogóle ta, ta Dobra, poza my, są, dalej, bo tam... Ta poza oni są tam. Jak cofniesz Zyginę chwilę. Hmm? Gdzie on Do poprzedniego tego nie artykułu. Nie mogę już poprzednie otworzyć. Przepadło. A, Możesz. Ctrl-Shift-T. Nie mogę, bo zamknąłem. No, Ctrl-Shift-T otwiera ostatnią kartę. Ctrl-Shift-T. O, w tupę, patrz. Kolejne skrócie nauczę dzisiaj. No, no widzisz. Jak, jak zejdziesz w dół, schodzę w dół, jak na siebie patrzą, w dół, w dół, w dół, o, tu. Ten wygląda, ten wygląda po prostu jakby skakał, wiesz, że go zabije, a tamten ma to tak po prostu wyjebane na tego pająka. <śmiech> że wystarczy, wystarczy, że wyprostuje tą rękę, w której trzyma te, te, i tamten mu się po prostu twarzą na pięść nadzieje. Po prostu tak wiesz, <śmiech> jak, jak teraz kryzys. <śmiech> Albo weźmie tego, jak się nazywa, ten na pająki, taki spray, rajd? Right? <grystuk> <grystuk> to, to, ci się mają usta wypełnione rajdem, on po prostu mi potrząśnie. <grystuk> <grystuk> dobra, głupoty gadamy. <grystuk> no dobra, tu możemy całe bandy zobaczyć, bo to już był pokazany I cały... I fantastyczny teren, tak Fajne, fajne, fajne tereny, szane. fajne tereny bardzo. Kryspin no. yy, twierdzi, że on się, on się nadaje do nekromundy. Yy, może to, te fabryczne elementy, tak, ale... Tutaj... No to jest bardziej zdziczała część hajwu jakaś tak. coś takiego. No dobra, zobaczmy bandy, nie? To są pająkowi. Tak, no są fajni. To są jak tyś mali ninja troszeczkę. I oni mają pająki na głowie i na te pająki jeszcze założone kaptury. Z łapami pająków. Jak ktoś ma arachnofobię, to... Czy a... arachnofobię, <śmiech> bo to GW, arachnofobię ktoś ma... <śmiech> To, le, to to radzę nie patrzeć. Ten stojący, ten ten stojący i trzymający sieć mi się podoba. No to jest spoko. Wy, wygląda, ta buźka wygląda trochę jakby tam minionek siedział. Fajny pomysł na bandę. Nie? klimatem przypominają mi tych... Yy, ...kruczych takich. Nie pamiętam, jak oni się nazywali teraz. Hmm. A, wiem o z pierwszej wyścigli. bandy, czy z, A, z, z pierwszego Bonda. Z, z pierwszego Wave'u, tak. Tak, tak. O, też taka stylistyka, jakieś <grym> takie dynamiczne, bardzo te postacie są i, i w ogóle bardzo fajnie to wygląda. No, ogólnie, bardzo fajnie, bo to jest tak, jak żeśmy mówili, Warcry jest kill teamem Sigmarowym. Nie? Jeżeli kill -team mhm. będzie dokładnie tak samo robiony, dalej będą ciągnąć i trochę bardziej jeszcze urozmaicą te modele, które tam wychodzą, no to będziemy mieli takie właśnie fajne ekipy. Do, mm -hmm. y, do, do malowania sobie. nie tutaj, tam, jaką twarz. Tutaj coś dziwnego się z tą szyją dzieje, tak? Tutaj, nie? Proporcja szyi do twarzy jest jakaś zachwiana. Może kąt po prostu, nie wiem. Może, może to kąt tylko, ale. Może. Tu stara wiedźma z okiem, które się chyba wyciągnęła. A jeżeli wyciągnęła, to nie mam pojęcia, jak, jak ona to włoży, bo jest spuchło. Nie, nie, ona jest z filmu, jak to się nazywało. A człowiek demolka i musi otworzyć drzwi, yy, które są na rozpoznanie siatkówki oka, więc Wyjęła dlatego trzyma to. Tak, tak. Wyjęła typowi oko, no. Y, Flash of the Titans oryginalnym były takie trzy wiedźmy. Oczywiście zapożyczone z Szekspira one miały taki kamień, y, który nazywały okiem i przez niego widziały. No ta nie wygląda jak To To jest y, czerwona Sonia. Tak. Red Sonia. Nawet włosy ma czerwono, moi drogi. Mm -hmm. Oj, sorry. To nie jest przypadek, bo Proszę. na następnym mamy Konana Barbarzyńce. Może być ty, no kurczę. może tak, być. Nie. Tak, tą figurkę, wiesz co, tą figurkę bym sobie kupił, żeby go pomalować jako Konana. Oj, sorry. Po prostu. Bardzo, już tak jak jest to... pomalowany tutaj, tu jest pomalowany tak, jako Konan. Tak, dokładnie tak. Po prostu, żeby nie go mieć... to Konan Arnold, z... tylko Konan komiksowy, tak? Tak, jakby ktoś przyszedł, gwarantuję ci, że jakbym pokazał komuś taką figurkę, to by powiedział o Konan. Mhm. Dokładnie tak. Okonana na Obraja. No i te tereny, kurczę, no są fajne. Są fajne. No Są, są, są naprawdę spoko. Ciekawe, bo to jest, to jest, prawie wygląda jak z naszego świata kiwanka do wydobycia ropy. Nawet w Bieszczadach takie mamy podobne. Stoją i się kiwają. Więc czy nagle hałośnicy zaczęli ropę wydobywać? Trzeba by się wczytać we flaw. No to jest jakaś surowka, nie? To jest jakaś zobaczmy. Widzieliście, tych... widzieliście w ogóle tą animację Flash gitców jak yy, kartami graficznymi bitcoiny kopią i właśnie są takie... Na, na karcie graficznej jest taka kiwajka zrobiona, że wydobywać bitcoiny. <śmiech> <śmiech> Tego nie widziałem. <śmiech> Chyba widziałem, ale nie kojarzę teraz. Nie... Fajnie, że nie są takie przekornowane, prze tylko jest dużo metalowych rzeczy, dużo jakichś dziw dziw dziwacz, więc jeżeli nawet byście kupili tak. Terenku... Nie są przywiązane do konkretnej frakcji. Tak. Są, te są jakieś główki, są jakieś takie duperelki zdobi zdobienia, ale które można łatwo odciąć i mieć bicy do swojej armii i zrobić to jeszcze hmm. bardziej generikowe. No tylko to, chyba ta główka tutaj jest taka e, bardziej kornowa. Reszta no, trochę, jest taka, trochę, ale fajne, fajne. Jakieś piekło, te, te, te, te. coś tam coś tam daje radę. E... No i to wszystko, co mamy z War Moi drodzy, przechodzimy teraz do następnych sekcji. Mamy jeszcze cztery sekcje do, dla Was do omówienia. Warhammer Underworlds jako kolejna sekcja naszych nowości, które będziemy omawiać. I mamy bardzo świeży news z 16 września tego roku. I tutaj mamy łamiące wiadomości z Gen Conu i z tymi łamiącymi wiadomościami są, jest pudełko Harrow Deep, w którym są Król Boysi i jest oddział nowych Stormcastów, kolejnych Stormcastów. A do 40 narzekają, że cały czas Space Marine nie są, nie? No. E, także także tak, pojawiła się fajna banda i zobaczcie sobie, jak ci się wyglądają. E, jakie macie odczucia co do Król boysów, panowie? Znamy co zawsze. Czy... Życy jak nas, ale szanuję design. No, ja też właśnie. Ja, jest... ja, już, ja już o tym się wypowiadałem, jak dla mnie są bardzo lotrowi. Mhm. Mało Warhammerowi, bardzo lotrowi. Natomiast wykonanie jest bardzo ładne. Ja się nie mogę doczekać, aż ich pomaluję. Powiem tak. Bo kupiłem sobie tą bandę, żeby właśnie wystawiać ich w, w, w Sigmarze, nie? jak już gdzieś tam zagram w końcu. <śmiech> To Będę moim, bo to chyba tak jest to, myślę, że to jest jeden oddział, nie? Tak jest to chyba robione. Nie, po prostu a, Przeważnie, swoich... albo nawet chyba zawsze bandy z Underworldsów, jak dostają rulcy do pełnego Sigmara, to się wystawiają jako jeden. To tak mi e... przypomnij, może y, do, z, z Warcry'a rzeczy też mają swoje zasady do Sigmara? Tak. Możesz zrobić Armię Chaosu do Sigmara, <strybę> robiąc tylko z modeli Warcry'owych, tych, które do Warcry'a wyszły. Wszystko ma nice. swoje datasheety na stronie. No tak, komuś. bo to wszystko Distraction na przykład, nie? Czy tam chaos? Nie, wszystko house. chaos. chaos. House. Ja Ho przepraszam, house. bo ja jestem spłaczony na orkach i tych, tak, więc dla mnie to destruction. Okay. No Git. No i mamy fajnie wyglądające tą ciastki jak to niektórzy mówią. Tylko tak trochę oszczędnie pomalowani są, powiem szczerze. Nie sądzicie? Takie trochę bida malowanie jest. Może nie najtaniej, ale za to jako tako. <laughs> No bo dla kogoś robimy, podoba, to... mi się, podoba mi się ta chyba główna, główna dowodząca z tą lampą. Na pewno to byłby fajny model do którejś z planszówek, wieś, wiecie, jak Hero poruszacie Quasa. się na przykład, poruszacie się po jakiejś mapie, bądź po jakiejś, wiesz, mhm. po jakiejś jaskini, czy coś takiego bardzo klimatyczne, jak tak bohater idzie z lampionem no tak. jakimś. Idź pierwsza, masz latarkę, nie? Tak, tak, no, że wiesz, odkrywca, taki, taki vibe jest, nie? Tak. Też myślę, że fajny model do robienia wszelkiego rodzaju scenek, dioramek i tak dalej, wiesz typu Stormcast'i wchodzą do jakiejś zakazanej krypty i tam w oddali jakieś duchy czy coś takiego. Można by, można by się fajnie światłem pobawić na malowaniu ścian hmm. i tak dalej. Dokładnie, ten, ten tutaj dziadek taki jakiś koleś pewnie, yy, doświadczony z Stormcast. Czy... A to nie są ci, przepraszam, że się wcinam, yy... W którymś rozdaniu to nie mieli być jakby alternatywne wersje tych bohaterów z, z tego pierwszego rozdania, z A. pierwszego rozdania tej plaszówki? A nie wiem, powiem ci szczerze. Nie, chyba nie, nie wiem, czy, czy przekręcam ja tak bardzo, czy, czy taką plotę miałem słyszę, słyszałem, że to miały być alternatywne wersje tych bohaterów z pierwszej, z pierwszej wersji yy. Z ale wiesz, co? mi się nic takiego nie obiło i to są z tego co wiem całkowicie nowe postaci. I jedyne, co no to... się pokrywa, to facet z młotem dwuręcznym, a poza tym wszystko jest inne. No i w Pierwszym też była laska, no to... nie? Bo był facet i, i laska. Tak, był... ale nie, nie nie była liderką. No nie, nie była tak. no Ale znaczy, może no to, zdegradowali go no, może, <laughs> może, czytałem, może czytałem, jakąś plotę po prostu, która się nie potwierdziła. Ten ptasior jest taki też trochę bida. No czy ładny ten ptaszek, ale taki. Nie taki se O Jezu, czekajcie, bo... Kurwa, wylełem sobie kolę na klawiaturę. Fuck. Moment. Ej, lepiej. tak nie umiem pić. Bo... Zygi wyrzucił jedynkę przy piciu coli. A teraz go pewnie prąd popieścił. Klawiatura Cześć. za zł i się wali. O nie. O nie. <laughs> mm, teraz lepiący się shift. Nie, co już na klawiaturze. O Jezus Maria, ja już miałem lepiące się klawisze. Ciskasz shift, ciskasz shift i on tam zostaje. I kurwa dlaczego ja piszę tak dziwnie? Jest w ogóle, jestem, ja, ja w ogóle mam tą klawiaturę, jestem no super z niej zadowolony. Ale ma takie coś czasami, że yy, zacina się jakiś styk i po prostu yy, robi ci cały czas tą samą funkcję, nie? Powinno włączać na przykład. Ściszanie. A wiesz, co? Mo moja ma swoje lata i te też czasami, zwłaszcza jeden shift mi czasami wpada i później szukałem. Czy jakiś skrót klawiszowy przez przypadek ścisnąłem, tak. że mi wie, że mi pisze nie tak jak trzeba? Albo po prostu. Patrzę, dobra, shift wbity, okej. Okay. Ołówkiem podważyć. Wbity shift mam w to. Tak, dobra. Wbity shift i to byłby pierwszy news z, z Underwatchów. Może jeszcze dodajmy, że hmm. pierwszy starter, czyli Spire kosztowało 169 zł. To Aha, była ten? cena sugerowana, a ten chyba kosztuje 230. Słuchaj, ktoś ci z tej Anglii musi, nie Europejczyk musi ci dowieść, to nie? I to wszystko. Tym... Dud! Inflacja robi swoje! Inflacja? No ale mówię, oni już nie są w Europie, nie? więc musieli ceny podnieść, są inne. Wszystko jest inne, nie? No to podnieśli się jak Sokowia w Avengers Age of Ultron i się przenieśli gdzieś dalej, czy...? No nie, ale wiesz, tak już, już poza, że tak powiem, korporacyjną... Yy... Byciem wyrachowanym, no to na pewno jakieś koszta podniosły się, bo nie są już w Unii, muszą inaczej, inaczej inne waty pewnie płacić, więc nie wiem aż tak bardzo. Zwyczajnie koszta, koszta paliwa wpływają na koszty tranzytu. Panowie, to chyba do. wszystkie rzeczy by tak samo proporcjonalnie tak, podrożały. Tak, tak, a tak, znaczy, do, tego tak do, do, jest. do tego dążyłem, że na pewno coś tam im poszło do góry, tylko że podejrzewam, że tutaj, mówię, wyrachowanie korporacyjne zadziałało i po prostu wykorzystują to sobie, nie? żeby podnieść cenę. No i oczywiście, jak, tak. jak z jakiegoś powodu zrobią break enter. Brexit, exit, to wiecie, no, jak wrócą na przykład do Unii Europejskiej, to na pewno cen nie opuszczą, nie, z tego powodu, z tej okazji. To się możemy, tego mogę być pewny, że opuś... Game, game nie robi czegoś takiego jak opuszczanie cen. A przepraszam, przepraszam, ostatnio były obniżki, mój drogi, nie wiem, czy zwróćcie uwagę, ostatnio były, mieli rzeczy for sale i mieli obniżki. Nie pamiętam, co dokładnie było on-for-sale, ale yy, ci, yy, jak się nazywa, uważni oglądacze strony gamesportshop.com yy, zauważycie, że mieli obniżki i by było rzeczy on-sale. Nie pamiętam, co było on-sale. I mają teraz rozdają ci kasę nie? na święta, że jak kupisz coś tam za 100 funtów, to 10 funtów dostajesz vouchera. Nie wiem, czy widziałeś to. Więc yy, coś robią, mój drogi. Podejrzewam, że pali im się u dupy yy, i wiesz, no i kombinują, nie? Szukałem jakiegoś zadania. Dobrze, no leźmy, da leźmy dalej do drugiego newsa i tu mamy Warhammer Day już 30 październik e i mamy znowu nowe bandy do e I Nową jedną bandę, trzecią bandę do Harudip. No dobrze, no ale zaczynają <kliwne> pokazywać. No i tutaj są, dziwna e ta banda jest, taka piracka. Piraci, piraci destrukcji w skrócie. I dosłownie, dosłownie małpa z brzytwą. Małpa z brzytwą. Małpa najlepsza. Małpa mój faworyt. <głos> no ten drapieżny ptak też jest całkiem spoko. A no, ty, te, ten. Te niedorzeczne ten rogi bym wyciął, bo to jest anatomicznie mi się z żadnym ptakiem nie zgadza To tutaj, się. nie? Tak, na skrzydłach, tak? Tak, tak. No, z ptakiem nie, ale bliżej nie nietoperzy, które mają tam... Tak, ciuk. nietoperzy mają jakieś tam coś, taki, taki haczyk, nie? Przynajmniej w komiksie. Znaczy, no bo to no, ich skrzydła to są po prostu błony rozciągnięte między... Bots, Bardzo no, dużymi tak... palcami. palcami no. Natomiast ca cała, cały koncept mi przypomina, był taki Transformer, co wystrzeliwał kasety takie magnetofonowe składki piersiowe i eee... miał takie... Soundwave. Soundwave. Soundwave. właśnie Soundwave. no Soundwave. No to gościu tak, tak się prezentuje, że duży taki, wiesz, kafar i, i, i grupa po prostu Pokemonów koło niego. Coś tym jest. Któryś się zmieniał, w, w Czarną Panterę, któraś taka to się zmieniała i w jakieś tak, takie. Tak, tak. takiego stary. sokoła właśnie czy sempa. Nie najbardziej no, rozwalał no, no. zawsze koncept Megatrona, który zmieniał się w pistolet, który mógł SkyScript mógł wziąć ten pistolet i nim strzelać. Wziął pistolet wiesz i strzelał szefę. Bo... To bo, bo te roboty były de facto w Japonii, one były zupełnie różnymi liniami zabawek. I oni je po prostu skupowali i później do gotowych zabawek dopisywali historię możesz sobie na Netflixie obejrzeć Toys That Made Us. Jest, jest fajny taki serial tak? dokumentalny o no, z twawkach, lat 80. -tych. I wiesz, od, od strony designerskiej, pomysłu, różnych takich bolączek, jak to żadna firma I nie chce. Tak, z też jest? Tak, też jest z Czyli e bajka jak... była robiona na podstawie zabawek, a nie odwrotnie. Tak, tak, tak. Bajka powstała jako promo promomaterial dla zabawek. Tak, o, bo kurwa. po prostu, wiesz co, był, było takie prawo, Ziggy, że nie mogłeś Yy, nie mogłeś w reklamie, reklama nie mogła zabawek yy, mieć materiału animowanego yy, przekraczającego jakiś tam czas, plus nie mogła być dłuższa niż coś. Więc robili taki myk, że najpierw robili komiks i później, że nie na podstawie zabawki, tylko na podstawie komiksu. Jest na podstawie komiksu. Aha, kurde, dobra i wtedy już mogli, nie? i później no oglądasz, i wiesz, no, przez 15 minut oglądasz bajkę, a później oglądasz reklamę zabawki, proszę no. reklama trwa 15 sekund ty już wiesz o co kaman co trwa kolejne 15 Dokładnie. minut znowu reklama zabawki, wracasz do pokoju otwierasz komiks i mózg wyprany, nie? Kurde. No tak, no, Ty, dobra, dobra, wiesz, dobra. na wszystkich frontach, to się, ten model się właśnie zrodził w latach osiemdziesiątych, nie? A no i się... jak te zabawki ewoluowały przez, wiesz, na przykład, wiesz, jak lalka Barbie ewoluowała przez lata, jak tak, właśnie tak. Transformery, He-Man, bardzo fajny serial, polecam. A my jak się... Gwiezdnych Wojny nie chciał kupić, dopiero Kenner, wiesz, Kenner, taka do, stosunkowo mała firma... Wiesz, nie mieli filmu nakręconego, zaprosili jakiegoś tam gościa od designu, żeby, wiesz, na plan filmowy przyjechał. No dobra, pojadę, nie? Zobaczył wszystkie, wiesz, zobaczył wszystkie kostiumy i tak dalej, wrócił do szefa i to będzie hit, to będzie hit. Kupuj, kupuj, kupuj, nie? A wiesz, Hasbro, wszystkie te firmy się wypięły. Znaczy, później Hasbro wchłonęła tą małą firmę, Kenera, z tego co Hennery pamiętam. Kenera częścią Hasbro od dawna. Tak, od... ale to po, to po iluś latach dopiero szwagery wchłonęli. Także, na początku... To chyba późnych 90. -tych. No, no, no. Są, są, podoba mi się właśnie ten, y, najbardziej w tym serialu, ten koncept, y, jak powstawał koncept zabawki, co, co nimi kierowało, żeby tą zabawkę zrobić y, i później te wszystkie, wiesz, machlojki korporacyjne, które się dzieją. Także polecam. To jest That Made Us. Są, są trzy sezony. No Ob no. Dobra, lećmy dalej, bo tutaj chyba to wszystko, nie? A, będą, pokazane są chyba... Z, z poprzedniego no, sezonu. No, pojedyncze figurki z poprzednich różnych tak. sezonów. Szefowie pewnie, podejrzewam, że szefowie wszystkie. Nie tylko, nie. nie? nie. Okej. Okay. No dobrze. Chyba, e... chyba nie. Chyba nie. Dobrze, zobaczmy sobie, co jest w Sunday Preview. W Sunday Preview mamy tutaj już Warhammer, Age of Sigmar, ale to bardzo blisko tego Harrodopit. No i mamy tego gostka, którego już chyba... No, omawialiśmy nie. natomiast jesteśmy w dziale tematycznym nadal Underworld, czy już innym? A, już mamy, sprawdzam. Underworldz miał dwa artykuły, więc Titanicus, więc tutaj do uh -huh. Titanicusa. No to przewijamy, co tu jest z tak. Jedziemy do Titanicusa. Tak, dlatego pewnie omawialiśmy już to. Aha, aha, jedziemy, jedziemy. Uh -huh. No dawaj. Co do Titanicusa tutaj wyszło? Titanicus. A, wyszedł grubasek z małą główką, okej. Okay. Eee... Akastus Night Asterius. Tak, nazwa fake latin, fake latin, fake latin, jara, jara, jara. Eee... Uh -huh. No tak. No. Jeden. Hmm. No brzydki jest, no. Co tu dużo mówić. Nie ma nie ma żadnego uroku w ogóle dla mnie. Główka jest malutka, wygląda jak od Knechta małego, a Knechty są tak do połowy pewnie jego, bo to jest. A nie, to jest Night. No to dobrze, to wygląda to jak Night. To jest wygląda jak night właśnie. Tylko na dziwną, na dziwną dużą podstawką jest, jak na Knighta, Bo, bo Night są na 32 a to wygląda bardziej na drewnotową, szczerze mówiąc, patrząc na grubość mm -hmm. do średnicy. No właśnie, o to, o to mówię, że tutaj, porównując grubość do tego, do, do średnicy, tak jak mówisz, jest wygląda jakąś 40-50. Wiesz co, ja 60. nie wiem, czy ten model nie ma do 40 skalowego też modelu, bo część, część z tych Titanicusa A może ma. być, tak, on, on, część z tych modeli o, ma... On wyrzuca na prawo i lewo te najty po prostu. W pewnym momencie mieli taki okres, że w ogóle do Legionów nic nie wychodziło, a najty wychodziły po prostu w 30 tysiącach wariantów. No ale to wszystko wiesz. O, i badge. O, to tutaj zapowiedzieli te badge, koją. Hmm. To jest w ogóle fajna sprawa, bo to są te badże, które możesz sobie kupić do swojego klanu, tylko że... do no swojej armii, tylko że yy, kupujesz i nie wiesz co dostaniesz w środku, nie? To jest absurd. Czyli tak jak ze Space Marinami, Możesz kupić sobie hot cholery. Co? Nie, przepraszałem, że kasłałem. Hmm. Więc, y więc to jest takie trochę kiepskie. Natomiast fajnie bo sklep Hegemon zrobił tak, że rozpakowali po prostu je no i możesz kupić, który chcesz konkretnie. No bo chwyt marketingowy, jak wiesz, jak znajdki w Lejsach. Chibi, advent calendar. Boże, jakie ja tego czemu ja tego nie zauważyłem? Specjalnie tego nie zawierałem. Skupmy się na Titanicusie, Na samym artykule. Ja pierdzielę. Jesteśmy dziećmi, nie? Dobrze, idźmy do Titanicusa. Co tu się dzieje z Titanicusem? Pewnie na końcu będzie, więc przewidzę. O, tutaj mamy co? Nawet nie tak na końcu. Traitor Ligios. E, więc mamy tutaj książkę, którą jeszcze nie, jeszcze nie mam czasu nawet jej przejrzeć dokładnie. która, Ale patrzyłem na Spistresi, która zawiera wszystkie maniple, manipuły po polsku wszystkie Legiony, wszystkie Householdy nightowe, wszystko, wszystko, wszystko o Traitor Ligius. Jest to zamknięcie klamrą tak naprawdę serii książek, która wychodziła ostatnimi czasy, gdzie zaczęło się od... Jak się nazywa tak? Się, jak się nazywa? No, wiecie, no, nie Traitor, tylko no, tych... Przeciwieństwo Traitorów. Loyalist? No, ja Loyalist, tak. Nie, nie wiem, czy się dokładnie tak nazywa, ale no, tych po prostu, tych dobrych. Później były kilka książek kampanijnych, takich po prostu rozwijających, fabułę też trochę, no i zamykają pewnie Traitor Legios, odczekają dwa lata i zrobią Titanicus 2.0. I zamienią wszystkie książki pewnie. No <laughs> zrób musi zrób się z... kręcić, panie, no musi się kręcić. Żeby wszystkich wkurzyć. No ale mamy tutaj Iconoclasta, który jest tytanem Heavy Battle Titan. Więc to jest ogromny model, to jest podstawka do, dredno... do... do Knighta chyba, jeśli dobrze pamiętam? Chyba nie, nie jest aż tak chyba duża. Ale mogę się... może być, bo to, to, no to jest, jest Warmaster. Być. Warmaster musi być. Ale życia. może być, już nie pamiętam, bo mam ma Warmastera schowanego w pudełku, więc jest jeszcze nieskończony. W każdym razie jest to ogromny model. Jest to, dziwo, model, który pomimo tego, że ma wiele broni do strzelania, ma tutaj jakieś tam, wiecie, te plazmy i tak dalej, plasma Rays, melta Race, działka tutaj, tutaj, tutaj wyrzutnie rakiet, to on ogólnie jest zrobiony do walki wręcz. W sensie z robotami. I tutaj ma siege, Klo, to się nazywa w ogóle chyba, e, jeśli dobrze pamiętam, Siege Drill e, albo Graph Ploder może mieć, nie? Więc podchodzi do ściany pff, i nie ma ściany. No i oczywiście e, fantastyczne transferki, które... Nie wiem, czy ktokolwiek widział transferki e, z Forge Worlda, ale te transferki są piękne po prostu zawsze. Zobaczcie zresztą tutaj na detale, no to jest po prostu... No Vincent ma Nightlordowy, no. nie? Z Forge. Mam dwa. <śmiech> Także tak. Mm. Także są te forgedowe, te fordżowe, Te, fordżowe, yy, te fordżowe kalkomanie są na kartkach A4 i no jeżeli macie armię 2000-3000 punktów, to spokojnie obkleicie wszystko. Pojazdy, piechotę. Jak to dobrze rozplanujecie, to wam nie zabraknie. Wystarczy jedną kupić. Dokładnie. U. Dokładnie. Dobra, leźmy dalej. I mamy przechodzimy do e, aeronautika Flyer roundika. I mamy nowy starter Wrath of Angels z, z Adeptus y, Astartes i Eldarzy. W sensie, nie Eldarzy, tylko jak oni się teraz nazywają? Eld, y, Nadal chyba Eldari. Eldari. No, no czy nie Eldars, tylko Eldari, mój drogi, to jest IP-corrected. No, tak. IP no, no i. tak, to... no bo Eldarzy to byli u Tolkiena ogólnie. No, w sumie też rację. Więc mamy tutaj latajki. I mamy Storm Eagle, czyli te tutaj latające i mamy y, ty, ty, ty, in, Siphon Inceptors, czyli te tutaj, te trzymałem. trzymałe. No i ja sobie myślałem, żeby zrobić do Space Marine'ów moich właśnie z Forge'a, czy tam ukraińskiego Forge'a, czy chińskiego Forge'a, ale podoba mi się jako design ten myśliw jest z iPhone, bo on z Forge'a od iluś lat jest. Tak, tak, bo to wszystko są Zwycylą. kopie, y, tak naprawdę i Titanicus'a i aeronautikę możecie zagrać w skali 40 nie? Właściwie wszystkie modele chyba są mniej lub bardziej dostępne w Forge. Musicie tylko sprzedać całą swoją rodzinę łącznie z kuzynami na narządy na, na i wtedy możecie sobie zagrać w, w skali 40 w tej gry. No. I tutaj jest pierwsza dziwna rzecz, bo jeśli dobrze kojarzę... Nie, to, to nie było tutaj. Na jakimś zdjęciu było... Trzy rodzaje lataczy były. Ale to mi się wydaje, że chyba mi się coś pomyliło. Hmm... No, w którejś z tych, z tych, z tych band były trz trz trzy rodzaje lataczy, więc dlatego tak mówię, że to było dziwne, że są trzy, a nie dwa rodzaje. No w artykułów rodzaj... mamy, więc może gdzieś to będzie. No, może tak, więc tutaj mamy dwa, jeden rodzaj i to są e, Night White, Boże, Nightwing Fighters i Phoenix Bombers. Tylko teraz nie wiem, te są chyba Phoenix Bombers, z tego co kojarzę, a to są Night, Nightwing Fighters. Tak mi się wydaje. No i, e, no i co? Oczywiście wyszły też do nich transferki, no i tak widzicie w porównaniu do tego co wyszło do Titanicusa to taka trochę bida, nie? biało Ale fajna, fajna rzecz, że nie jest tutaj też jakby parcie ultramarinsami, tylko mamy salamandrów, nie? E, tak, tak, tak, tak, tak. No bo tutaj są pomagani, że na, na Arcie, to, to był wybór, wybór głównie kolorystyczny, żeby właśnie dać zielony z czerwony, tak? Jeżeli tak. damy czerwonych Eldarów, mm -hmm. to możemy no coś zielonego. Mm -hmm, mm -hmm. To, nie, nie wiem, czy nie wiem, czy to się przekładało na akurat takie konwencjonalne lotnictwo, nazwijmy to, atmosferyczne, ale jeśli chodzi o, o flotę i legiony, to najsilniejszą mieli imperialfiści Flotę. Mm -hmm. Przynajmniej w herezji. Nie wiem, nie wiem, jak to się przekłada na chaptery w 40. Mhm. I nie wiem, który chapter jest taki najbardziej, we Flafie przynajmniej, dopakowany, jeśli chodzi o lotnictwo. Może Salamandry, właśnie. Wiesz, który Hawk Lords, z tego co pamiętam. To są tacy mhm. fioletowi barwy Imperial Children, tak naprawdę. Fioletowi ze złotym trimem. Czekaj, nawet sprawdzę, jaki, czego oni są sukcesorem. Spoko. E, no więc dodatkowo mamy jeszcze oczywiście w zestawie, mamy tematy papierowe, które, które można sobie rozprasować i położyć, i grać, i mamy dwie wersje, czy znaczy dwustronne one są, więc mam powiedzieć taką e, wulkaniczną, po drugiej są, one nie mają zupełnie żadnego znaczenia, bo nie są takie jak na przykład w Vanderwolcach publikowane któreś heksy. Uwaga, nikt się tego nie spodziewał, są sukcesorem Ultramarinów. <laughs> Ale nie. dobrze pamiętam, nie? że tam mają coś, że mają dobrych pilotów i dużo myśliwców, i tak dalej. Nie, nie wiem, to... odpali, odpaliłem tylko główną stronę, nie, nie przeczytałem jeszcze kilku strojcowego artykułu szwagier. Nie dałem Aha, jeszcze rady. W pierwszym akapicie minut... pierwszy to powinno być. E, no, więc mamy jeszcze oczywiście rulebook, jak tu na zestaw startowy by przestało, i różnego rodzaju misje, które musimy rozgrywać. Zestaw znaczników, ściągi, wszystko to, co potrzebujecie do zagrania tak naprawdę gry w tego. No i tutaj właśnie, tak jak szwagier mówił tam wcześniej, że przewaga X-Winga nad takimi starterami jest taka, że to są niepomalowane modele, a w X-Wingu wyciągacie pudełko, przy, wpinacie, spinacie wszystko, klik, klik, klik i możecie grać pomalowanymi od razu, nie? A móc... to jest chociaż kolorowy plastik, czy wszystko jest szare? Nie, szare, szare. Tu masz, masz praski, wszystko szare jest. A, okej. Okay. Znaczy, wiesz, no... Umówmy się, kupujesz dwa sporeje, albo bierzesz z aerografu dwie farbki, jedziesz to i no, po złożeniu już. Weźmy pod uwagę, że to no, naszej... X-Wing sprzedaje grę planszową tak do, do, do pewnego stopnia, a to jest jednak element hobby. Składanie jest elementem hobby, malowanie jest elementem hobby, więc tutaj bez tego... Ale wie, wiecie co, ja uważam, że tutaj bryły, bryły tych pojazdów, czy orkowe, czy imperialne, czy elderowe są na tyle... Różne, że myślę, że nawet gołym okiem, wiesz, jakbym na przykład żonie pokazał, to by była w stanie powiedzieć, że te kwadratowe to należą do tej frakcji. Tak, tak, tak. Takie poskładane, poskładane ze szrotu należą do tej, a te takie smukłe należą do, do jeszcze innej. Jedyny więc... problem miałbyś z Adeptus Astartes i Astramilitarum, nie? A, a nie? No Astra Militarum, tak, tylko... no bo wszystkie są takie, wiesz. Imperialne wiadomo, wiadomo, że mechaniką wykryło, że. Sześcian jest najbardziej aerodynamicznym kształtem naszej. Tak, sześcian. Dokładnie. Dobra, lecimy do następnego newsa. A w następnym newsie mamy co? Mamy dokładnie to samo. Czemu mamy dokładnie to samo? I osobno można kupić te jeszcze... A, no tak, takie, tak, tak tutaj, tak. To możemy tylko dokupić tych, czyli sześć można ich dokupić, to można dokupić dwa. No i karty wyszły, tak oczywiście. Wyszły karty, które nie są rzeczą wymaganą do grania, ale ułatwiają, no bo można sobie gdzieś tam nawet w Battle Battlescribe'ie rozpiskę zrobić, ale jest to taka przyjemność, że te karty są naprawdę ładne i jest tak zrobione, że np. karta samolotu jest na całą, to jest cała duża karta, a karty uzbrojenia są połówką karty i można je poukładać sobie z boku, po lewej, po prawej stronie, pod spodem, tak jak troszeczkę mamy taki trochę element zarządzania. Tak jak w, w Titanicusie. Oczywiście nie do aż takiego o, stopnia. Bardzo fajny art. Ten salamandrowy Tech marine bez plecaka, czyli no założenie, że będzie siedział w fotelu, tak? Może po prostu nie pilota, nie? Może po prostu jest. No, wie, no właśnie to no, no sądząc po z, tytule, to tak. Z plecakiem by był mu kiepsko trochę latać. <laughs> no e, no i kostki. No przyzwoite powiedziałbym. Nie są jakieś fantastyczne. Tutaj to powinno być dużo bardziej kontrastowe. Te są lepsze. No i co? I, a, i jeszcze wychodzą zawsze y, plansze, tylko że już w tekturce, nie? Więc można w tekturce sobie kupić plansze, ale i co? Y, dodatkowo to już przypominajka. aset. Tak, to jest przypominajka, bo to już było. Y, orkowe i Navy y, dodatki, które można sobie położyć na, na stole. O które można tam niby walczyć. To, nie się dobrze pamiętam, to był token aktywacji, a to jest po prostu tura, bo się gra 6 tur i, i kunic. I to wszystko, więc to, to no fajnie, że to wychodzi, to jest y, zawsze, nawet jeśli nie gramy na te zasady, to fajnie postawić sobie na stole i, i pooglądać, nie? E, tutaj mamy dodatkowe jeszcze Ground Asset dla Adeptus Astartes, mamy jakiś bunkier, co to jest, czu, czu, czu, czu. będzie napisane, co to jest? Mm, mm, mm. Może niby. Kwieżyczki tak, a... Skyspear, Missile Launcher, i Karus Storm Canon Array i Bastion. Okej. Okay. Trochę inaczej ten bastion wygląda niż ten, co który. No dobrze. No i mamy też eldar, Eldarskie. To jest fajne, Ten Webway taki. No to Webway pewnie będzie. Tak. Webway portal. To jest fajne akurat. Czy ma stylistykę z y, tym czterdziestkowym dużym tak, portalem? Tak. Chociaż on ma tylko dwa ramiona. On jest bardziej on smuky, przypomina to, co I, i dzięki temu, że jest malowany w, chyba w Bieltan, jeżeli tak, dobrze rozpoznaję kolory, hmm. to y, przypomina to, co widzieliśmy w florach, nie? No, w sumie tak. No, w sumie tak. no więc, yy, więc nie dość, że możecie kupić sobie podstawkę, grę całą, kompletną, to jeszcze fajne tereny. W cudzysłowie tereny, bo one tak naprawdę nie są do niczego potrzebne. Tylko ta, no są niewiele większe od tego heksa, nie? Yy, one są dokładnie rozmiaru heksa. One powinny, z tego co kojarzę, one no powinny mieć. No tylko te nóżki, te nóżki im wystają pewnie poza heksa, tak? No tych nie widziałem na żywca, ale podejrzewam, że tak. To się na pewno mieści w heksie, To też bym raczej stawiał, że gdzieś tutaj się heks kończy, może w połowie nóżki max. Nie? Okay. Znaczy ewentualnie ten duży budynek, bo pewnie one mają taki sam footprint, ten duży budynek zajmuje cały heks, a właśnie tak. szwagier te wieżyczki nóżkami dobiegają do tego. Może być, do brzegu. Granic Hex. Tak, tak, tak. Tak mi się by uh -huh. wydawało przynajmniej ze skali, jaką tam widzimy, nie? E, te, te, te, first Plastic Thunderhawk gonship. No i gonship. Ten żart jest tak stary, że już nie jest śmieszny o plastikowych Thunderhawkach. Sorry. Mm, no, może i nie. Ale... Fajnie trochę znaczy... dipocyzować. Natomiast model w składaniu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się go składa, to zrobiłem tam materiał o nim. E, no jest model fajny, jak widzicie pełen detali, jak na tak mały model, to to jest naprawdę coś. nie? Ma duże działo na środku, nie, nie wiem tylko po co te skrzydełka się ruszają, bo tak naprawdę i tak się je e, kładzie po, położone po skrzydłach, e, a można je zrobić podniesione, tak jak tutaj widać na przykład, nie? są bardziej podniesione, no ewentualnie chyba, żeby, żeby tylko domalować tam pod spodem. Wszyscy kładą je i tak na dół, nie widziałem jeszcze modelu złożonego, że miał podniesione. Są, co widać na załączonych przykładach. Tutaj też wszystkie mają położone. Nie? Tu, tu. No, w dotychczasowym Fluffy, nie wiem na przykład, w filmie Ultramarines i wszędzie indziej było, że jak leci, to je rozkłada. Jak, no, niczym X-Wing, jakby, nie? Mm -hmm. A do lądowania je składa. Znaczy, właśnie, może. To jest olbrzymi model w wersji forżowej, więc może bardzo często jest przedstawiany w ogóle jako wiesz, statek, który właśnie wylądował i się ludzie z niego desantują. Więc często chyba gęsto właśnie w artach albo jest y, pokazywany z, z perspektywy takiej, wiesz, naziemnej, więc albo tego nie widać, albo masz go jako wylądowany, a, y, wiesz, aircraft i złożone te skrzydełka. Mm. Więc może jest to pokłosie po prostu tego, jak jest prezentowany w mediach. Prezentowany może. W, w wiadomościach. W, tak. w kronice wojennej. W kronice wojennej. Dobra, no ale model jest naprawdę fajny. Składało się go bardzo przyjemnie, naprawdę jest tak porobiony, że znikają wszystkie łączenia. Naprawdę jest fajnie ładnie spasowany, przynajmniej ta sztuka, którą ja miałem. No i zaprojektowany jest całkiem śmiesznie. Niektóre rzeczy mogą być zastanawiające, dlaczego na przykład ten element jest złożony z trzech elementów, nie? <śmiech> przy takim wielkim statku, ale to ma swoje wytłumaczenie i widać, dlaczego jest to zrobione później. Fajne uzbrojenie, natomiast jest to model, który składasz i Śmiem twierdzić, mogę się mylić, ale śmiem twierdzić, że chyba nie zostaje ani jeden bit z niego, nie? Ani jeden. Czyli nawet yy, wyposażenie jest takie i, i już. E, oczywiście później będziesz miał, jak już skleisz go na Super glue, albo nie daj Boże, na Plastik Glue, no to za miesiąc ci wypuszczą dodatkowe uzbrojenie dla niego, nie? Żebyś mógł zmienić. Tutaj... Wiesz, wiesz co? Aż kiedyś sprawdzę, czy w ogóle ten oryginalny Thunderhawk, znaczy ten Forgerowy Thunderhawk, czy on w ogóle można mu opcję dać jakieś. Po, poza jakimiś typu wiesz. Dokup rakietę za 20 punktów, no to to są takie, wiesz, taka opcja, nie opcja, nie? Mhm. Ale na zasadzie, czy możesz mu zamiast las kanonów dać coś innego. To znaczy, ja tylko, wiesz, tylko tak spekuluję, bo to jest taki typowy mhm. chwyt dick move, nie? Że wkleisz sobie te rzeczy, czy wiesz, inaczej, ludzie doświadczeni to już nie wklejają nawet tych, <śmiech> tych broni. Ja tam wkleję wszystko, bo i tak nie będę zmieniał, by nagrał tym, co jest, a nie zależy mi na jakimś wyzywigu. Dobra. I to by było wszystko z aeronautyki. I przechodzimy teraz do różnych takich losowych artykułów, o których chcieliśmy opowiedzieć. Zaczniemy sobie od kilku newsów pod rząd odnośnie action figures. Figures? Figures. Czyli mniej poważnych zabawek... A nie, czemu to bym się do Zygi, yy, odnosząc się do tego... Nie, odnosząc się do tego... Yy, serialu, o którym hmm. wspominałem, ten zwrot yy, ma swój początek przy figurkach, tych starych figurkach z lat 50. GI Joe. Został wymyślony po to, żeby chłopcy nie mówili, że się bawią lalką. Action figures, tak? Tak, nie ba nie, sorry. Nie ba bo oni chcieli <coughs> po prostu męskie Barbie zrobić, bo ten, ten oryginalny GI Joe wyglądał jak Barbie, tylko że był żołnierzem. Hmm. Pojechali, pojechali do jakiegoś tam pana porucznika w, w jakiejś tej. Yy, jakiejś tam bazie, przedstawili mu pomysł i on powiedział, tak, to jest dobre, patriotyczne i zachęcił młodych ludzi, żeby wstępowali do armii i im po prostu dał cały bagażnik broni, żeby zrobili rysunki i zminimalizowali do takich form plastikowych, żeby po prostu rekwizyty dać lalce, nie? Ale... Hełmy, nie, wiesz, ale musimy z tym poczekać, nie. bo nie ten artykuł mi się otworzył, więc no. <laughs> mamy plaszówki, sorry. No, otworzyłeś board games. Tak, właśnie zauważyłem, że otworzyłem board games, a chciałem otworzyć te plaszówki, te, no Boże, leleczki. No więc tak czy inaczej, mamy Fire Team i niestety yy, możecie się yy, no, powstrzymać swoje konie yy, i nie podniecać się za bardzo, bo te wszystkie gry są dostępne tylko i wyłącznie, jeśli dobrze kojarzę. W, w tych w bibliotekach w Stanach Walmart Target tak gdzieś to gdzieś było zawsze Barnes napisane and Noble Barnes and Noble i uh, e Game tak tak Tutaj tak macie szanowne, rodzinę albo zajemy w piłkę to można się Tak no to tylko wtedy nie no i mamy co ale tym, że nie ma tu żadnych nowych modeli bo jeżeli na przykład była planszówka nie pamiętam jak się nazywała, ale to byli Marinesi kontra tokeny Nekronów. No to Marinesi to byli Space Marine Heroes z pierwszego sezonu i to ci, którzy wyszli tylko w Japonii. Więc to mo można było polować na to chociażby dla figur. -y. By the way na tej planszy jest fasztyka. Yy, natomiast tutaj to są yy, to, to, co mamy w starterach do dziewiątej edycji. Tak. E no, także bez, bez szału, nie? po prostu zwykli Space Marinesi i zwykłe Nekrony. Szkarabki. No to jest kolejny wektor dla Amerykańców i Brytoli, żeby wejść w Warhammera. No pewnie, tak. Że tak, pewnie, że tak. Już masz coś, już masz oddział, nie? Dalej mamy Doomsday Countdown i to jest takie trochę bardziej um, Black, jak Blackstone Fortress w stylu, że się korytarzu układa. Trochę taki Space Hulk, trochę Blackstone Fortress, trochę coś innego. No i się układa takie korytarzyki, biegamy po tych korytarzach. I no sobie... Nawet są okultyści z Blackstone tak, Fortress. Tak, tak mi się też wydaje. Zaraz zobaczymy. Nie, czy są pokazane modele z bliska? Chyba nie. nie Chyba ma, nie, nie mam pokazanych. Nie, ale ładne karty, w sumie wszystko tak ładnie wygląda. No faktycznie tak, że, że zrobione, żeby zachęcić, nie? No bo taka karta, zobacz, no, Blitz. Edge Chaos Cultist makes one attack action and one move action. Jakieś dwa, dwa logotypy i trochę grafiki, nie? Z tyłu. Spokojnie można po to zrobić na karcie, która jest połową tego, ale z jakiegoś powodu stwierdzi, że to musi być standardowy rozmiar karty. Nie, no cóż. E i ostatnia to jest Warhammer Age of Sigmar, Bladeborn i też to to już chyba wyszło, mi się wydaje. To już, to już jest coś, co było jakiś czas temu. A nie, to może no, wyjdzie, bo to już stare nie on the way, tak. It's, it's, it's on the way. Bo było już wcześniej coś z tym, a może to... Nie kojarzę już, ale było coś już z tym Sigmarowego. Znaczy taka, ta kobitka w... była w bandzie do Underworldsów, jeżeli znaczy, to jest le... ta sama kobitka. Znaczy, tak. Dlatego mi się kojarzy. I tak, to jest ta sama, bo ta niżej, która jest magiem <mulity> z rogami, to jest jej siostra. I ten warrior obok to też jest z tej bandy. Potem następnie to jest jakiś barbarian, a dalej jest jeszcze jeden warrior. No to ta czwórka w czarnych zbrojach to była banda do yy, Dyerkazma. Mam ich <mulity> pomalowanych. Ona okay. się nazywa Kagra, a banda się nazywa Kagra's Rav Ravagers. <mulity> Okej, okay. dalej mamy e... Rety Gobo. Tak, o Redgobo tu mieliśmy mówić? O Red gobo, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Nie, o pluszakach. Pluszakach i Redgobo, no no, tak pluszak I jedno z dwócia. No, Gobosa też można mówić. To jest też, stary model To jest chyba, zupełnie ten? stary model z 80 lat, 90-tych. E, tutaj mamy ten z, przed kilku lat, przez dwóch lat chyba, czy roku. E, no i tutaj jest książeczka, no i e, ten najnowszy model, który zresztą e, parę dni temu składałem na streamie. Boże, jakie to było irytujące wklejenie tego. W instrukcji spojrzał już na ten obrazek to on od razu wiedział gdzie go wkleić, ale obrazek na instrukcji jest bardzo mały i instrukcja instruction unclear. clear po prostu, no. Także trochę, trochę takie, no. Ale fajnie wygląda dynamiczny model. Spoko. I jedyny, jedna ciekawostka Tutaj nie ma pokazane, ale ten, temu skwigowi można wkleić nos Rudolfa, tak jak, bom, jak gąbka. Gąbka. Bąbka. Jest bombka z wydrożonym, wiesz, negatywem jego nosa, nie? Ona tylko tutaj pasuje. Okej. Okay. Eee... Czy ją magnetyzowałeś? Powaliło cię. <laughs> Zacząłem sobie czytać tą książkę, bo kupiłem tą książkę. Zacząłem ją sobie czytać. Jestem napisana przez tego gościa Majka Brooksa, który umie w orki. Jest fajnie napisana na razie. Jest to historia w ogóle. Yy no tego Fingawit y, Finger Jakoś tak chyba się nazywa. A Winboe będziesz śpiewał? Ta, Kajunowa, ta, tak, tak, tak. E, ale on jest zwróćcie uwagę, że on tutaj jest tutaj z sześcioma innymi e, grotami i oni są e, Fingers się nazywają. Nazywają się Fingers dlatego, że są e, przed upasami e, Big meka któremu plazma urąba obydwie rączki i ma, wiesz, te na e, e, powerclowy w obydwu rękach no i potrzebuje kogoś, żeby mu operował drobne mechanizmy, więc ma, zatrudnił sobie pięciu, tam sześciu fingersów, nie? Koleś, którzy mu coś robią. Fajnie, fajnie wymyślane w ogóle. I każdy ma coś innego, nie, jakąś tam, tam specjalizację. A dwóch jest jakiś braci, którzy są tak podobni do siebie, że musieli mieć wytatuowane na ręce czy na głowie gdzieś swoje imiona, bo sami się gubili. Sami nie wiedzieli, który jest który. Typowe orki. <śmiech> <śmiech> to są tak głupie, <śmiech> że się w głowie nie mieści. Nie? Ale sympatycznie. Przeczytałem na razie chyba dwa rozdziały, Jest jest ok. Nie? Krótka książeczka, malutka książeczka, no fajnie. No i pluszaczek, squig pluszaczek, który yy, no jest uroczy, no co to dużo mówić, no jest uroczy, ale dziecku bym chyba nie kupił. <grym> Raczej był dziecku A te świąteczne ornamenty się z niego zdejmuje, bo tutaj są widzę jakieś... Rzepy, no chyba... I możesz mieć normalnego squiga. Chyba, ch chyba są rzepy, wiesz, tak jak tutaj widzisz, nie? to jest jakiś rzep, tu jest rzep, może tutaj też są jakieś rzepy, nie wiem. Trzeba by się. do Krystynę zapytać, bo chyba Krystyn go kupił już. Te, wtedy masz niedede, niededykowanego na dane święto, nie? Tylko takiego ta. uniwersalnego swiga, którego możesz trzymać i pokazywać dorosłym znajomym cały rok. Ta. Chanuka! Wielkanoc! Płanza! Obrzezanie. O, nie, sorry. <śmiech> <śmiech> Jakiekolwiek święto, nie? Dobra, leśmy, bo tu powinien być. Nie Tutaj powinien być... A, tu jest Escape Room. Czymówić, jakaś kolei mi się te artykuły podświerały? Eee, tak, Escape Room. I on wygląda za rąbiście. Natomiast jest to Escape Room, który jest... On chyba w UK jest, nie? Jeśli eee, dobrze kojarzę. Tak, w Nottingham w ogóle. W Nottingham, czyli tam, gdzie jest baza w ogóle yy, Games Workshopu. Natomiast nie jest to pierwszy Escape Room. Zrobione w klimatach czterdziestkowych, bo Mini Wargaming zrobili sobie swoją, swoją bazę i tam mają mocno w klimatach czterdziestkowych i oni też tam bawią się, może nie w escape prumy, ale w RPG grają sobie, że jak przyjdziesz do Mini Wargamingu na, tam, na weekend, to możesz się zapisać na grę. I możesz tam po prostu spędzić dwie noce grając w grę. Między... W dzień grasz w gry, a w nocy grasz w grę RPGa, nie, Możesz znaleźć pod, pod drzwiami na przykład notkę. Kiedyś opisywali na kanale, całkiem fajny pomysł. E... Natomiast wystrój jest no, pierwsza klasa. Nie? Można się wczuć w klimat trochę. nie? Tylko sądzę, że żeby, no. w... żeby się dobrze wczuć w klimat, to musiałoby tu mocno śmierdzieć i być w cholerę zimno. <laughs> No, nie wyobrażam sobie, że tu na przykład ładnie pachnie. No wiesz, w 42 mileniu, że ładnie pachnie. I myślą o tym, no, żeby. Jakimś wie, olejem, z tęchlizną, takimi tam, rzeczami, tam. Nie? Metalem. Dokładnie. Ale fajny klimat. Powiem szczerze, z chęcią bym się dał zamknąć czymś takim, żeby, żeby coś wykominować. No, uciec w sensie, nie? Fajny klimat musi być. Nie wiem, byliście parę razy w Prumach jakiś? próbowaliście tutaj te, te, te, te, tego tej mam dokładnie odwrotnie, ja że pokoju i z niego wyjść. Tak, ja nawet bym poszedł krok dalej, że jeszcze mnie nie pojebało, że mi komuś płacił za to, żebym mnie zamknął. A wiesz co to się tak wydaje, tak. że to jest głupie, ale nie idziesz tam samemu, nie? idziesz tam z ludźmi i możesz naprawdę fajnie sobie ludzi poznać. To jest dobre na zajęcia integracyjne, jak chcesz, masz na przykład, nie wiem, współpracowników, jako szef bierzesz ludzi na taką integrację i po prostu, wiesz, poznajesz się, myślenie. Byłem w kilku, byłem kilka razy w różnych escape prumach, naprawdę różne tematy, jakieś tam, wiesz, Sherlocki Holmesy, Piła i inne takie rzeczy. Kurde, PRL-owskie jakieś czasy miałem raz, chyba. Naprawdę fajne rzeczy są, naprawdę... No fajne przeżycie. Musisz znaleźć kartkę na mięso i numer telefonu na mili. Tak, no na przykład coś takiego. Nie? że to otwierasz coś, masz kartkę na mięso, na tej kartce wiesz, jest coś zapisane ołówkiem, albo pod światło trzeba coś spojrzeć. Wiesz, musisz znaleźć tą kartkę w jakimś atlasie geograficznym, który stoi gdzieś tam i znaleźć gdzieś tam punkcik narysowany, jakiś krzyżyk, no i tak dalej, i tak dalej. Fajne jest, mi się, mi, mi się podobają sklej problemy. Nie, nie jest to coś, co by robił co weekend, ale definitywnie jako takie od czasu do czasu, czemu nie. No dobrze, e, i tutaj mamy chyba Tajlandię, czy gdzie to było? E, Filipiny, nie pamiętam teraz. E, nie, Tajlandię, dobrze mówię. E, Tajlandię, tam są kolesie, którzy od lat gdzieś na Instagramie pokazywali swoje kreacje, dosyć e, ciekawe konwersje. <śmiech> Night. <śmiech> no nie Kid basz, nie? Stary. No, to są części samochodowe, nie? To jest masa części samochodowych z tego, co mówią. No, tu mamy felgi na przykład. Nie? Uh -huh. e, tu mamy od garbusa na nadkola Na <grym>, przykład. Nie ja powiem, że Powiem, że to jest słabizna, bo nie jest w skali jeden do jednego. Kiepsko to wyszło. Ale najlepszy jest motor moim zdaniem. Który w ogóle tak jak prawdziwy, czy prawdziwy w tym, tym w grze też nie ma sensu, bo on by w ogóle nie skręcał, nie? Ale wygląda Kozak motor, naprawdę. Motor wygląda chyba najlepiej. Nawet bardziej mi się podoba niż night. Tym bardziej, że naprawdę można na motorze zrobić sobie fajne fotki, nie? No i to jest zajebiste, bo to podobnie, że gdzieś był filmik, o właśnie, to jest filmik, nie wiem czy się nagra, to jest ale on na pilota ma małego tego borbaczka, I on wydaje z siebie dźwięki parę, jak już puszcza czy coś, rusza się. Wydawało się, że dźwięki wydawało. mouth and the claw actually move for i leci demonetyzacja. Za to nie będzie demonetyzacji. No, fajne. Bardzo mi się podoba taki pomysł. No, mieć coś takiego w sklepie to naprawdę jest czadzior, nie? To po prostu wygląda elegancko. Pierwszy tydzień, a potem ci się znudzi. No tak, ale zobacz. Na przykład, jakbyś miał coś takiego, byś to dobrze zareklamował, no to masz ludzi, którzy przychodzą sobie, robią sobie w Twoim sklepie zdjęcie. Jak robią sobie w Twoim sklepie zdjęcie, to sobie je tagują na Insta, na Facebookach, czyli robią ci darmową reklamę. No, ale to, co mówisz, że to nie jest w skali 1 do 1, to trochę prawda, zobacz. No, są taką do kolana. Kolana powinien mieć gdzieś tutaj, nie? To mi się wydaje przynajmniej. Że dużo większe są Najty. No dobrze. Co tam mamy? A, kolejnego pluszaka, no ale to był pluszak, który już omówiliśmy, no i te oczywiście skarpetki. O, tak, pluszak, pluszak. <śmiech> <śmiech> ja nie wiem, czy widzieliście, na tej stronie... Tak, ale na tej stronie, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie link, czy coś, ale gdzieś były... Gdzieś były sweterki. I sweterki są zarąbiste. Nie, oczywiście, swetry. Swetry są zarąbiste. Nie, że natomiast... coś mi się rzuciło w oko. Natomiast są e, nowe swetry. Dobra, e, kolejnym pluszakiem, jaki wyszedł, to jest Nurgling. Ja właśnie teraz nie pamiętam, czy... E, nie, Krysmin ma chyba tego pluszaka. Nie ma, nie ma Squiga. Tego Squiga. ma chyba. Wydaje mi się, że tego... No wiesz, Co? Kawałki, to nie Co? Jeszcze raz. Pewnie tak. – Co ma zrobić? że klatę ma rozbudowaną. – Co ma zrobione? – No takie Plasz jak u Arnolda w, kon w konanie, nie? – Plasz ma zrobione. E... – no. Jak duże to jest? – Wiesz co, jak wejdziesz sobie na stronę Instagramu, to zobaczysz sobie zdjęcie Kryspina z tym. Więc będziesz mógł sobie ocenić. Ciężko, to jest jak głowa Krespina, no. Chyba. – Dwa łokcie. Tak, dwa okcje. Stopa to ma, i sześć to ma, ze, to ma ze 20 centymetrów może. Z wielkości kubka. No myślałem, że to jest wielkości kupy. No Jak ja ja zacząłeś mówić kubka, to myślałem, że... No to by było nurlowe bardzo z mojej strony, jakbym tak powiedział. Ale kupa kupie nierówna, moi drogi. No tak. No. Taki po mega rollo. Mega, mega rollo, czy, rollo czy, czy, czy, czy, czy po kupce? Jezus. Dobra, Lećmy dalej, bo tutaj chyba powinny nam zostać artykuły o Action um, action Marines, Action Figures. figures. nie, Action Figurek wychodzi więcej niż na przykład figurek do Eldarów. Stary, bądź tak, jak tam z kimś gadałem, że fajnie by było, jakbyś tak strał pieniędzmi i wysz, wyszliby jeszcze ci orkowie, trochę więcej tych orków by wyszło, i byś mógł sobie zagrać Kiltima tymi figurkami w salonie. Kiedyś w Counter Strike były takie mapy rac, to były takie budowane mieszkania, kuchnie, salony i było się malutkim człowieczkiem, który biegał po tych, tych, tych, po tych... Biegłeś na przykład po zlewie, biegłeś po framudze, drzwi, wchodziłeś na półki, za książkami biegałeś, trochę taki king size, nie? I zobacz sobie, że grasz teraz z tymi kolesiami w swoim salonie po prostu. I twój salon to jest swój teren. Kiedyś znajduje się w zlewie. I powiem ci szczerze, to akurat mogłoby być fajne. To mogłoby być fajne takie, wiesz, no do alkoholu, no nie ukrywam. <laughs> na poważnie bym tego nie wziął. Ale fajne. No, zobaczcie, taki action figure, gdzie masz, wszystko jest pozowalne. Każdy staw jest pozowalny. Wiesz, takie do postawienia na półce i ustawienia ich sobie... Rzucę w tym momencie deklarację taką. No. I możecie mnie jakby zweryfikować potem, czy dotrzymam słowa. Jeżeli pojawi się figurka Marinsa, który nie jest Primarisem, to ją kupię. Nie pojawi się. To Ci od razu mówię. No właśnie, wydaje mi się, że mój, mój portfel jest bezpieczny, ale kto wie. A ile najtrzeszczą na polskie złote? A nie ma pojęcia. Ktoś mi coś mówił, że orki mają być po stówie. Sztuka. Więc patrząc na to, że ork będzie stuwa, a Thunderhawk też kosztuje też stówy, to wolę chyba <grym> nie, No nie. To jest, to jest tak, tak właśnie to... dzieci działają, dobra luksusowe. Tak jest. Kosztują tyle, ile jesteśmy gotowi zapłacić, a nie tyle, ile... Kosztowały. Dokładnie. Czemu to jest ten sam artykuł? Dwa razy. Przez przypadek otworzą chyba. Eee, mamy Raven I tutaj widać trochę chińszczyznę. nie? Tutaj śmierdzi trochę chińszczyzną. To jest jakiś spaw plastiku. to jest chyba po prostu kolor plastik bez jakby detali. Tak Może się to Trochę śmierdzi. Zero cieniowania zero Własza no tak, tak, Trochę śmierdzi chińszczyzną. No i te orki. Te orki. Wszystko jest super seniorkami, naprawdę. Powiem tak, wszystko jest super seniorkami. W ogóle czat to są te spodnie, które są faktycznie jakimś materiałem. Natomiast ta skóra orkowa, no trochę mi to nie wiem czego się spodziewałem. to futro? Nie, no ale jest taka taka porowata jak wiesz, jakiegoś tam aligatora czy coś, nie? Taka łuskowata coś tam, coś tam taka dziwna. No natomiast no to mi się podoba, powiem szczerze. Wyglądają po prostu jak malutkie modele, nie? No i tu mamy. Kto, kto to malował mówiłeś? Bo to ty mówisz chyba. Eee, Luiza jakaś no, no, która, tak, ma... która maluje tam. Ta, nie... która teraz dużo tutoriali prowadzi na Warhammer plus, może. Ale nadlewki. Nie. Te... nadlewki nie usunęła. A no, on no, faktycznie. Widać. Bo na... on tu ma nadlewkę akurat na tym, tym. to było to widać. O tu! Buu! Chujowy pędzł. Nie, ale no pomalowała naprawdę spoko i w ten sposób te figurki wyglądają całkiem zajebiście, nie? No i powiem tak, jeśli będzie można je kupić, tak jak ja zresztą tam mówiłem, że jak to, to one się pojawią w Polsce, to ja sobie z chęcią bym kupił te, o, o, orkasy. Bo można chyba cztery orki kupić, trzy noby jednego Big Maca chyba można było kupić. Nie wiem, czy to będzie gdzieś to pokazane, ale... Tak, no to wszystko są primarisy niestety, nie? To jest... muszą coś sprzedać, nie? Muszą to sprzedać, ale to jest chat, po prostu, że to jest... To wypuścić, to pewnie jest 400, będzie kosztowało wielki... Wielki potworek, Tactical Warsuit. Jakbym, jakbym zbierał figurki do awatara, to na pewno bym się zobaczył. <laughs> Nie, no jest kozak, no słuchajcie, tak zupełnie abstrahując od tego, ile to kosztuje. No jest to kozak, no. Złożyć sobie taką, wyobraźcie sobie to stojące na półce po prostu. Y Załóżmy, że lubicie primarisów. <laughs> Imagine. <laughs> A, dobra. Ostatnie zdanie dużo zmieniło. <laughs> Imagine. <laughs> Eee, no i co tu jeszcze jest? Tutaj właśnie powinny być te... A, właśnie, no to mi się najbardziej podobało, że można go otworzyć, rękę mu wymienić i można stać sobie jako osobny koleś, w dodatkowego źródła. nie? No i tu Libra. Czat po prostu. No jest to czat, no, tylko że jest cholera drogie i za drogie mi się pewnie wydaje. Ale tak czy inaczej fajnie bo to było mieć na półce. I to no chyba. To będzie zwykły, a nie primaris, to tak. To tak. wtedy będzie warto. No i to był ostatni news, jaki mieliśmy dla Was do omówienia. Ehm... No i wiecie, drodzy słuchacze, w związku z tym, że taką sobie dłuższą przerwę mieliśmy i nadbierało się tyle newsów, to nie mamy tematu odcinka jako takiego. Tematem było nadrobienie zaległości, ale od przyszłego odcinka, który chcemy zrobić po dużo mniejszej przerwie niż teraz. Chcemy wrócić do omawiania różnych ciekawych rzeczy, i kwestia teraz pozostaje, co jest dla Was ciekawe, więc bardzo Was prosimy o sugestie w komentarzach i to, co nam się spodoba, to, co wybierzemy, to sobie omówimy. Dokładnie. No, trzeba, zasugerujcie nam coś, bo fajnie było, gdybyśmy jeszcze nagrali odcinek, może przed świętami, jeszcze byśmy się wyrobili. Może dalibyśmy radę jakoś się spotkać i nagrać, no wiemy spotkać się i, i, i pograć, więc może przy okazji też byśmy nagrali, więc potrzebujemy Waszych sugestii, o które serdecznie No ja właśnie, zapomniałem powiedzieć, że ja już wynegocjowałem cały dzień pobytu, więc... I który w końcu dzień bo ten jest. Czwarty, czyli sobota. Czwarty. No. Tą sobotę? Nie czwarty, grudnia. Czwarte grudnia. Wiecie co, ja mam, w... nie pamiętam tylko, czy mam w piątek, czy mam w sobotę, mam urodziny teścia, więc na pewno któryś z tych dni będzie u mnie raczej odpadał. To co najwyżej zrobimy 11 czy coś na stylu, no to nie, nie jest to, wiesz... Czeko, jeżeli by było trzeba, to mogę przesunąć na piąty, podejrzewam, jeżeli w miarę szybko będę wiedział. Na niedzielę? Nieważne, dogadamy się. Tak. Dogadamy się, to, to nie jest problem. E, słuchajcie, moi drodzy, czekamy na Wasze e, sugestie, na Wasze pomysły, co byście chcieli od nas usłyszeć z naszych ust, co byście chcieli, żebyśmy omówi omówili. E, na jaki temat chcielibyście, żebyśmy popitolili przez e, bliżej określoną określoną ilość czasu. I tyle. Jeśli chcecie, żeby ten podcast był taki jaki chcecie, to dajcie nam znać, a zrobimy co możemy. <śmiech> Czyli pewnie e, solidne 30%. <śmiech> Co najmniej tak, będzie parszał. Tak. Robimy dla obcego, tak więc... Dokładnie dla obcego, nie dla siebie. Dla obcego. No dobrze, to moi to. drodzy. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Żegna się z wami Zygmunt. Vincent. I Szwagier. Na razie. Heju. Cześć.